W dziewiętnastym odcinku podcastu Złoty Tron witają Was Janusze Podcastu. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się pod gołym niebem, ponieważ jest 40 milionów stopni na dworzu i stwierdziliśmy, że nie będziemy... się już nie jest, bo już jest wieczór no tak, tak, już, że tak racja, już nie jest, więc już tylko 25 milionów. Więc będziecie słyszeć ptaszki, e, jakąś sporadyczną kosiarkę, Jakąś kosiarkę, piłę do drzewa i tak dalej, ale mam nadzieję, że ambient, dźwięki ambi ambientowe Was uspokoją. Zapraszamy do 19 odcinka. No dobrze, zacznijmy zwyczajowo od warsztatów. Ja pierwszy, bo najmniej zrobiłem. No tak, w tym odcinku wincu, wincu dawaj, co żeś zrobił? W... Eee, miałem dosyć taki zabiegany yy, zabiegany Okres. miesiąc, bo Koniec miałem... Koniec roku? Nie, wiesz co, jeszcze nie, miałem tak, zielone szkoły, więc tydzień miałem wyjazd, yy, ten, wyjazd z firmy, że się tak wyrażę. <śmiech> Integracyjny. Nie, o Jezus Maria, yy, zielona szkoła, to jest. jak ktoś jest z Was nauczycielem, to wie o czym mówię. No to jest 5 dni wyjęte z życia po prostu i drugą jakąś sytuację miałem, że koledzy z takiego zespołu łódzkiego Walkenrack poprosili mnie, żebym zagrał z nimi dwa festiwale w Niemczech i w Danii no i niestety poprosili mnie o to chyba 4 czy 5 dni przed Short notice. festiwalami, więc miałem do zrobienia chyba z 10 czy 11 numerów plus pracę, tą moją zwykłą, standardową więc no, byłem dosyć zestresowany i, i praktycznie każdą, każdą wolną chwilę siedziałem i tłukłem te kawałki żeby tam jakoś to, to zagrało yy, więc miałem mało czasu na hobby i teraz yy, przez ten ostatni tydzień udało mi się skończyć Pretora do mojego Legionu wykorzystałem yy, jako bazę model z at Calf tego kapitana ultramarinsów yy, Stelok Aeson chyba nazywa. tak Zamiast tego, zamiast Chainfista, którego ma normalnie, dałem mu z zestawu katafraktów miecz, tylko że ten miecz lekko pozmieniałem jakimiś tam bitcami, chyba z Vampire Counts. Eee, jelec jest inny, między innymi. Zostawimy eee, zdjęcie, żeby było widać. Tak jest, no zobaczycie. Jakieś kości mu pododawałem, kalkomanie z Forge'a i. Na płaszczu nie dałeś tak. mu logo. Cza Takie czarne logo, które jest na pojawie. ogólnie. Tak, tak, kości i czaszkę. Nawet zamiast głowy tam. ma czaszkę. Tak, nie, zamiast głowy, ma, zamiast głowy ma w tym w upgrade packu do Terror Squadu masz głowę sierżanta, ona jest właśnie w takim hełmie, który taka, tak? udaje czaszkę ludzką, więc dałem mu tą czaszkę, ona się akurat fajnie mieści w, w tym slocie na głowę i z kombi melty zrobiłem mu po prostu kombi bolter zwykły, taki standardowy. I tyle. I uważam, że całkiem nieźle mi chyba wyszedł, nie najgorzej. I tyle z hobby. Bardzo spoko prezes Nightlordów. <laughs> Challengeujcie deadline, chłopaki. A Ty szwager co zrobiłeś? Jeżeli dobrze pamiętam, to ostatnie co umówiliśmy w 18 odcinku. Znaczy ogólnie, że biorąc jestem dalej przy White Scarach, tak? Mhm. Ostatnie co umówiliśmy to był Librarian. Mhm. Mhm. I od czasu tego Librariana zrobiłem zapowiadany już wtedy... Oddział sikerów. to jest pięciu panów z bolterami, z takimi lunetkami specjalnymi. Ja tam skonwertowałem w ten sposób, że wziąłem boltery z at Calf. To jest, już nie pamiętam, czy Umbra Ferox Pattern, czy ten drugi. Nieistotne. W każdym razie boltery z, ze zbroi Mark 4, Ucięte magazynki, magazynki wstawione z bolterów weteranów z 40, z i lunetki. Do mm -hmm. tego. I to w miarę dobrze imituje, powiedzmy, Boltery sikerów, które jeszcze do niedawna były dostępne na stronie Forge'a. Z tego co wiem, to dostały topór. Już nic nie ma. O czym zresztą też wspomnimy, myślę. Ta, jest, o, jest, o tym, co robi Forge'a, bo dzisiaj już kolejne doszły. Tak, jest. Wiem, najlepsze jest to, że świeże, dosyć skarpy idą po Tak, naprawdę świeże rzeczy. Ciekawe, tak. no, ale dobra. do później. Wrócimy mm -hmm. do tego. Oddział sikerów. Tradycyjnie sierżant ma hełm łajcarski, reszta ma hełmy zwykłe Mark 4. Nie mają kit. Poza sierżantem Kitek, kitek. Mhm. kitek y, mają za to pioruny takie podłużne, czerwone Kjarone. na chleba, żeby to troszkę wyróżnić. Y, to to był oddział sykerów następnie zrobiłem oddział również pięciu... Y, o Tyle to, zrobił, pięciu. że musiałeś aż notatki zajrzeć. Tak. Y, oddział pięciu y, Command skład czyli oddział dowódczy, który mhm. się składa z jednego sztandarowego i czterech czołzenów czyli wybrańców, piechota wybraniecka po naszemu. Mhm. Wybrańcy są wszyscy uzbrojeni w Bolt Pistol i Power Glaive, czyli tą broń Ładzkarową, unikalną dla tego Legionu i Combat Shield, który daje 5 plus invula, kiedy jest walka wręcz i 6 plus przy strzelaniu, z tego co pamiętam. Kosztuje zaledwie 5 punktów, a jest to bardzo w klimacie. Jeden ma tarczę jetka Subiraya z Deadwatch. Mm -hmm. To jest taka z głubem smoka chińskiego. A reszta ma jakieś tam stare fantasiakowe z Krasnoludów wydaje mi się. Mm -hmm. Tylko tam pomalowany w podobny schemat, żeby to trzymało się kupy. Oprócz tego też zgodnie z obietnicą pomalowałem drugiego Rhinosa do tej armii. Dla drugiego działu taktycznego. Pomalowałem drugi jetbike mm -hmm. z docelowych trzech kiedyś tam. Yy... Liczy na ten prezent bardzo. Troszkę tak. Docelowych, tak. do trzy. Yy, I ostatnia rzecz to jest: yy, no bo tak ciężko mi się rozstać z tą armią, mimo że już biały podkład mi się kończy, ale yy, no, wszedłem w mentalność helikoptera w ogniu, czyli nobody left behind, nikt nie zostaje. Wszelkie modele, jakie chociaż trochę się nadają do herezji, jakie gdzieś tam wygrzebuję na pudeł, yy, będą do tej armii, więc wyszukałem trzy modele, które. O Jezu, około 2014, maksymalnie 2015 roku konwertowałem zbroję Mark 6 do skali True Scale. Tam mm -hmm. dokładałem Troszkę wzrostu w nogach i troszkę w torsie, żeby byli tacy bardziej smukli i wysocy. I to wzrostem wychodzi mniej więcej jak primariści mm. dzisiejsi. E, trzech takich mark 6 zrobiłem, nawet byli pomalowani kiedyś tam w Alfa Legion, ale potem to byli kompanii, byli wykąpani w płynie hamulcowym, więc no, leżeli niepomalowani ileś tam lat. E, teraz do nich wracam dosztukuję jeszcze dwóch i to będzie jeden oddział. E, to będzie się powiększał? Tak, tak, tak. tak żeby, żeby, i to będzie no, teoretycznie Mark VI w White mogło wystąpić dopiero przy obleżeniu terry, więc Możemy po prostu powiedzieć, że jak będziemy grali bitwę, to to jest okres Siege of Therapy. No nie wiem, czy to zaakceptuję. słuchaj, po prostu nie wiem. No. <grym> o Jezu, Korax mu spylił A no, bo Korax, tak, dał mu egzemplarze, egzemplarze masz, Jesz to jeszcze, sobie. jeszcze mu sprzedał tą recepturę na tych y, y, Raptorów, tak? Czyli tych lepszych maryńców. Nie, da. ale wiesz co, wzrostowo... No bo, y, y, że są w, wyżsi, słuchaj, wzrostowo, wzrostowo... Też była pewna wariancja, tak? W tak, Legionach, no że to byli żeby niż, byli wyżsi. Niscy był ten standardowy wzrost, tam oni ja rosną w słyiku, że wszyscy są do tego samego rozmiaru. No tak, A Jagataj chciał y, oddać hołd bardzo mało znanemu y, dowcipowi z planet Chogoris i dlatego wszystkie najnowsze zbroje dał najwyższym chłopakom. Ale to powiedz, I... że to jest akurat y, ty, y, White skorowa drużyna koszykówki albo siatkówki? Na przykład, właśnie, tak. Tylko zamiast, zamiast, piłki, sześciu, zamiast piłki używają czaszki wroga. <laughs> Siatkówce jest sześciu, nie? Dobrze pamiętam? Ten, na, na Pięciu na chyba w polu. Czy? Nie powiem. Ale... Nie ja wiem, ja, ja jestem futbolowy człowiek. W każdym razie to, to będzie jeden oddział Legion Taktykal Weteranów mm -hmm. e, i tam jest rozmiar od 5 do 10 i oni przypominają oddział taktyczny z 40 w bardziej No bardziej, elastycznie jest no, bardziej chyba. tak. No i będą mieli i w jednym, i w drugim oddziale będzie jeden kolej z ciężką bronią, to będzie Missile Launcher, a sierżant będzie miał kombi flamer. Dałem jednemu i drugiemu pewnie też dałem żeby miał jakiś template weapon w rozpisie. No to tak? bo też jeszcze siódme deser. Właśnie, bo wspomniałeś drugi oddział, taktykal weteranów, owszem, hmm. będzie też drugi oddział, bo udało mi się gdzieś tam wygrzebać e, bitsy Mark 4 jeszcze, hmm. e, jedne nogi Mark 2, mnóstwo różnych rzeczy, w każdym razie udało się sklecić z tego Sims Swendem 5 jeszcze dodatkowych, więc e, to jeszcze nie koniec White w następnym odcinku też będą, ale myślę, że w następnym odcinku też będzie koniec Masz tej kamy? armii. Bo mam, 10, wszystko, chemów, mam 10 chemów Mark V to byś mógł mieć taki. Wiesz, wiesz jak oni wyglądają. Wiem jak wyglądają, tylko że ja już ich skleję. Aha. No to. Kiedyś tam, kiedyś. Kiedyś, jakbyś. kiedyś, tak. Jak bo mam Slej, 10, pierścioniki na, na pierśniki i nogi Mark 5 są w starym boksie Chaos Marines. Jakby do tego jeszcze te hełmy dołożyć, to jest całkiem spoko. Zostało mi ze starych moich to mi chyba zostało kilku snapfitu. Ale to co, to wyszło, że masz właściwie armię sobie złożyłeś, nie? Że już teraz to jest kompletna armia, na ile punktów? Znaczy kompletna, no... Znaczy to jest armia, którą Grybal. da się zagrać. Grybal, Grybal, no no da, się, da się zagrać, no jak to wszystko będzie pomalowane, to to będzie w okolicach 1500, albo nawet troszkę więcej. No, no to akurat wiesz, do siódmej wiesz, W tej w, w herezji no, standardowy od, rozmiar oddział, to jest 3000, nie wiem. Między 2 3, no... Ale standardowy oddział taktyczny to jest ponad 200 punktów. Jak, znaczy, jak mają chłopaki, tak, mają e, nuncio Vox, mają Ta, e, Vexilia dodatki, i no. mają Rhinosa, tak. to kosztują okrągłe 200 punktów. w 10 taktykali. Plus mhm. że możesz dokupić Cross Combat Weapons, to jeszcze. Podbija. Można, to jeszcze dodatkowe punkty są jak najbardziej. Zwłaszcza, że na modelach moje chłopaki mają cross Combat Weapons, tylko raz będę ich pewnie tak wystawiał, raz tak. No pewnie. No, zobaczymy. Hmm. Aha, czyli się to już im grać. Weterani będą mieli jako close combat weapon, które mm -hmm. mają w zestawie będą mieli te szable z kornistów chyba one są, czy z, no z chaosu w każdym razie. To z Takie zagięte szable. Gra, tak, wiecie, to, no. Dawałem. Kiedyś tak, mam. sierżant będzie miał tą szablę wyjętą mm -hmm. z pochwy. Mm -hmm. No i ten sierżant był na wymianie w Space Wolfa, bo ma rękę, która nic nie trzyma mm -hmm. i nagle z tej ręki wyrasta szabla, a z drugiej strony z tej ręki wyrasta Kito. głownia, tak? Mm -hmm. Gł nie, nie głownia, mm -hmm. jak się nazywa. No to przeciw Druga część, tak, druga część rękojeści. W każdym razie, yy, no to mówię, został jeszcze oddział... Ute, pięciu... poprawiał prawie ostatni się nic nie nauczyliśmy. Tak. Oddział pięciu y, taktykal weteranów, y, drugi oddział ta pięciu taktykal weteranów, no i być może kiedyś jet bike. <ścoughs> I to będzie już... Finger's wszystko... cross. To, to, będzie, to będzie wszystko do... A potem zobaczymy, albo wrócę do ultramarinsów, albo budynki dokończę, które kiedyś zacząłem robić. No, dużo rzeczy jeszcze czeka, także jest Budynki pewnie skończyć, żeby mieć już... Masz, masz armię to, żeby teraz na czym zagrać, tak wiesz i idealnie pomalowanie? No i tak na razie nie zagram, bo mam małe dziecko. Nie, Spokojnie, od Ogarnię, ogarnięcia. No dobra, to chyba moja kolej. Ja w tym razem w, ja faktycznie się za coś wziąłem, obudziła się trochę we mnie... Pędzelek do mnie wrócił i, i, i, i zacząłem malować, więc... Tu... Wziął pędzelek do ręki. Tak. E, udało mi się pomalować, czy udało mi się, po prostu pomalowałem em, sześciu typków do necromundy, sześciu z podstawki Goliatów, bo chciałem sobie po prostu już zagrać. A że... Przepraszam, że ci że to jest minimalny skład nekromdowy. Nie, wiesz co, tam w necromudzie grasz na punkty i ja sobie poszedłem po staremu, czyli zaczynasz od 1000 punktów. Mhm. I się okazuje, że teraz się chyba zaczyna, w kodeksie mówią ci rzeczy, w rulebooku mówiąc, że 1500 musisz sobie złożyć, więc dlatego mhm. jest 10 kolesi. Kup, tak, więcej modeli. Tak, tak. Ach, no, ale... Znaczy nie, i tak masz chyba 10 tam w tym... W pudełku jest 10, pudełku. tak, tak, tak, no. tak. Tylko, że wiesz, no ja po prostu tak wziłem, o. Zagram na tysiąc punktów po prostu, bo tak się chyba mi się kojarzy coś, że zaczynało się po prostu kampania. Na, na pewno w Armagedonie się zaczynało tysiąc. Tak, no i w, jakoś taka tak, ta, ta, ta równa liczba mi utknęła w głowie. W każdym razie złożyłem sobie sześciu koleści, którzy mi się najbardziej podobali, bo złożyłem ich dokładnie prawie tak jak mówi instrukcja do składania. Ponieważ chciałem jednego dnia zagrać z taką koleżanką, która teraz się przeprowadziła z Warszawy do Łodzi, z Nikolą, którą pozdrawiam dzięki za grę. Żeby sobie przypomnieć po prostu zasady, a że jak wiecie, nie lubię grać niepomalowanymi modelami. To o godzinie dziesiątej rozmawiając tutaj z niektórymi na Discordzie, po prostu stwierdziłem, że dobra, wyłączam się, bo muszę pomalować typków, Siedziem do drugiej rano i byli w podstawowych kolorach, złożeni, pomalowani, w podstawowe tam trzy kolory, żeby jakoś no, wyglądały. Ale dawali radę. Tak, no i następnego dnia skończyłem ich i tak dwa dni, dwa czy trzy dni kończyłem i, i są zrobieni. Dalej zrobiłem. Spodziewałem się, że koleżanka jeszcze grała. Nie, ona grała Orlokami. Aha, no proszę. I jeszcze jakoś się nie podobają za bardzo. Mm. Bo są faktycznie wizualnie takie przepych jest jakiś straszny, nie? To faktycznie, no to musisz, musisz One no, sobie... są bardzo pankrokowe, tak, no, jak, tak. Jak nie lubisz takich klimatów, to, to ci się nie Orloki, takie Brusy z eee, Są Są jakieś babeczki w Wansarach na przykład, nie? Więc można sobie wziąć Tak, no jak e... lubisz takie łysy z, z, z chemoterapii. <laughs> <grymne> no tak, ale kupujesz dwa boksy Wansarfy, możesz sobie zrobić taki gang. Kobiecy, mm. Gdzie szef szefową? <grymne> Liderem i czempionami są babki, nie? My... Tak, bo oni tam wszyscy przez to STC są schorowani, nie? Dlatego nie, ich tak, tak na, na strasznie bladych malują. malują. Dodatkowo po tym złożyłem sobie, je, czy dokończyłem malowanie, które kiedyś zacząłem, 10 Grecinów. To akurat jest bardzo fajnie i szybko się przyjemnie maluję, bo to malutkie modele są mi. Detali jakoś na nich tam nie ma niesamowitej ilości i łatwo się to maluje po prostu. Mi. I zrobiłem im Ranterda, czyli tego ich poganiacza, którego teraz już nie trzeba w zasadach dodawać, ale zwiększamy liderkę. Ale właśnie, bo bierze, on jest jako oddzielny wpis w nie. czy Kiedyś, znaczy, kiedyś czy jako upgrade do Unicy. Kiedyś musiałeś go wziąć na każdym tak. 10 koleś tak, musiałeś to wziąć to jednego ranterda. Mhm. Teraz jest tak, że bierze 10 grotów. I jego bierzesz jako upgrade po prostu. Mhm. Kiedyś w Lost and the Damned miałeś tak, że miałeś oddział kultystów i mogłeś im upgrade'ować sierżanta w postaci Chaos Space Marina, który był mhm. jakby szefem u nich. Tutaj jest... A nie jest tak nadal tam nie, w nie, nie. Index Imperial Armony? Znaczy może, jak, jak tam na Forgeowych jakiś grasz totalnie, no. ale kiedyś tak było, że brałeś po prostu tam 10 jakichś renegatów czy coś takiego i Chaos Space Marine jeden był mhm. u nich jakby za sierżanta robił. No, więc Bardzo chodzi... flafowo mm -hmm. No tak. I, i, I tutaj też, że po prostu te groty są jakoś, muszą być poganiane, bo inaczej nie ogarną po prostu co się dzieje. No i um, kończę już prawie, podejrzewam, że na czas kiedy zmontujemy odcinek, bo już są prawie skończeni, e, dokończyłem czterech pozostałych flash geetsu, których e, zacząłem jednego, e, żeby mieć po prostu jakąś kolejną elitarną jednostkę, która leży na półce i się kurzy. E, um, niestety kupiłem modele na polskim targowisku, które były niekompletne, one powinny mieć takie propożce po prostu z tyłu. Więc z biców dla Shoota Boysów, Rocket Boysów zacząłem dorabiać plecaczki z jakimiś banerami plastikowymi, bo miałem tego w pudełku od Groma. Więc na przyklejałem się i teraz będę malował jeszcze dzisiaj wieczorem albo jutro. I podpowieżam, że już na fotki ostateczne wrzucę już z proposztami pięciu kompletnych flażgiców, więc w sumie 15, 16, 22 modele. No to całkiem nieźle jak na miesiąc. Ale i, i tak zrobione są, podejrzewam, że chyba w ostatnim tygodniu, w półtora, nie wiem, bo tak jakoś w zeszłą, ważne, z... w zeszłą sobotę zrobione. grałem, jest teraz piątek, no to w tygodniu musiałem pomalować po prostu 22 modele w tydzień. Nie? Także jest w... znowu wcisnąłem i, i, i gonię szwagra z stępem, My jesteśmy dwa Azjatami o figurekę. No, ale najbardziej mnie cieszy to, że się maluję. Popełniłem niestety błąd i. Przepraszam, cieszy się to, że się malujesz? Się maluje. W ogóle nie widać. Nie, że mnie się maluje, tylko się maluję. Bardzo maluje, delikatny że... ten make-up. <laughs> Jestem na, na taki Natruszczykiem. <laughs> <laughs> e, popełniłem ten błąd, że kupiłem kolejne modele. Niestety wyznaczyłem fajną okazję i kupiłem 6 Ichetis do um, Beastlaw Raiders. To jest fajna bardzo jednostka, takie, no Mietik po prostu. Um, tylko, że wiecie, IPGW muszą się nazywać Ich Yeti. E, dla kumatych, jeżeli oglądaliście kiedyś na YouTubie tak z 10 lat temu przerobiony odcinek jednego z 10. E, i wszystkie głosy były podłożone z syntezatora Iwona i jeden z zawodników to był Yeti. Tak. tak. Jego główny tekst to był, uwaga, wulgaryzm. Ja Yeti i chuj z tym. <grym> no dobra, e, więc kupiłem ich tylko dlatego, że... E, będzie mi łatwo bardzo pomalować, podejrzewam, że to będzie jeden wieczór, bo są właściwie biało-niebiescy, tacy, tacy mroźni lód, więc przychnę na biały podkład jakiś niebieski wash, drybrush porobię jakieś detale, twarze itd. Eee, I zamiast washa, bo Night Nightshade jest washem i on Ci bardzo przygasi, bym Ci polecił dać Gulliman Blue, czyli Glazer. I on ci okay. zadziała jak łosz i fajnie ci zrobi na niebiesko, zwłaszcza w zagłębieniach, a nie przygasić ci całego modelu. Drakenhoff okay. jest, jest mega ciemnym niebieskim, jest, i pra jest, prawie że to szaro-niebiesko-czarnym. Szaro ja bardziej myślałem, że może... Chyba, że sam sobie zrobisz wash, rozrabiając yy, z, wiesz, Myślałem właśnie o Lothurn Blue, tak? bo jest takim bardzo jasnym... Yy... Tak, taki lodowy No, jak jego rozrobisz, taki z lamian medium, to to może... Z, z medium albo po prostu z płynem do... Yy, myciałkiem się też robi, krokupalka robisz i delikatnie zaburza Nie pieni się na modelu. Trzeba uważać. No to fakt. Ale to po prostu bierzesz wpływ do spryskiwaczy, czy do mycia okien. po prostu zamaczasz pędzelek i na jakąś tam miseczkę dodajesz. Znaczy, sobie no tobie. chodzi o to, żeby złamać napięcie powierzchniowe. Tak, tak, dokładnie. I wtedy on nie zostaje na górkach, tylko właśnie wszędzie w dołki, w dołki wpada. Ale to jeszcze tam. Technikę może no, pokażę, jak to robię. Musisz bo... może sobie glosem, tak, żeby to na pewno się rozpięto. Tak, można no, się bo... najpierw przykryć pod no, lakierem po łyski, no. A na koniec biały drybrush, żeby futro było. O, białe. to na pewno, to na pewno, no, to musi być drybrush, tak, tak, tak. No więc ich szybko pomaluję, więc dlatego że dobra, kupię ich, bo to zrobię ich dosłownie w dzień, może dwa i, i będą zrobieni. A dodatkowy oddział, no i w końcu pierwszy kompletny oddział pomalowany do Age of Sigmar tam w jakiejś armii, którą pra prawdopodobnie w życiu nie zagram, bo jeszcze teraz wyszło drugie zasady, nie mam zamiaru kupować, ale. No prostu... wiesz, może będą te podstawowe zasady może będą za darmo. Na tak pewno nie. będą, nie, to, to na pewno. ale wiesz, wizualnie mi się darmia po prostu podoba i chcę, ich mieć, i chcę ich mieć na półce. Po prostu podoba mi się ich fluff i podoba mi się ich wygląd estetycznie czysto. No dobra, to, to chyba wszystko, jeśli chodzi o nasze warsztaty, przechodzimy do omówienia White Warfa, którym nie mamy chyba właściwie nic. To będzie bardzo zresztą. krótki dział tego odcinka. Tak jest. I przechodzimy do omówienia majowego White Dwarfa Na początku duża część czasopisma poświęcona jest mokrym, mokrym elfom, elfom, więc mamy tak. Świec mamy ma... najdroższą, najdroższą, ozdobę akwariową w postaci tego zatopionego statku, jaką możecie kupić. chyba, nie? potem macie łyse Kultysów elfy. Mokrych tak, potem macie człowieka tego Aquamena. Potem wodospad. Tak, macie Aquamena. Potem są dwa demoniczne koniki morskie z jeźdźcami, wychudłego rekina i węgorze, duży żółw morski. Dwie nowe farbki. Koniec. Wszystko drogie jak cholera. Proszę. Wychodzą natomiast w tym miesiącu dwa nowe deksy. No wyszły, no wyszły już. Kodeks Deathwatch i kodeks Harlequins. W Deathwatchu dostaliśmy chyba wypraskę do upgradeowania primarisów. Tak. Tak. I też można mieszane unity z tego co widziałem, że są i primarys i zwykli. Mhm. To tak jak terminatora może mogłeś sobie wziąć tam w tym, w tym w mhm. poprzednim. i koleś z jumpakiem mogłeś wziąć w unicie, który nie miał jumpaku, trochę absurd, ale może bo. Możesz wziąć teraz i co, co fajniejsze że oni dają zasady całemu działowi. Więc jeżeli weźmiesz kolesia z jumpakiem tak, do oddziału, yy, w to, już tak było chyba, no. to cały oddział dostaje fly i mogą robić I sure ale, możesz, i ale możesz ale może z tym samym oddziałem mieć też kolesia z ciężką bronią. Które robi I terminatora. Te, I terminatora, który oni to robią, więc relent, jeszcze dalej. Relentless i tak, tak dalej. i w się też tak było. No. No. I ja po prostu. I koleks z Harlekins, więc jak lubicie mimów i elfów i clownów i, i Jokera. I Ronald'a McDonalda. I Jokera, to coś dla was. i Wyszło coś przy okazji yy, do fajne, Eldarów. To jest, tak, tak, to jest yy, ten no. Web Weight Gate. Bardzo takie duże wrota, które Ziggy tam teazował gdzieś u siebie na kanale. Tak, tak, będę robił unboxing tego i yy, pokazał skalę mniej więcej, ale... Dosyć spore jest to. Jest to dosyć spore. Yy, na obrazkach, yy, no, Raid Night się mieści. Spacer w nosie. Tak, tak. Ludzie się obawiali, jak dużo tam wejdzie, ale wejdzie sporo. Wejdzie no. sporo. Podejrzewam, że jej można. Bardzo łatwo będzie się przewracać w czasie gry. Tak, szeroko je <śmiech> rozstawić, żeby ci cała armia się zmieściła. Także całkiem spoko to wygląda. Dodatk... No cała armia to się na rzeczy nie zmieścić, nie? <śmiech> Dodatkowo do Blood Bowla drużyna chaosowa i wyszły też digauty i plansze do niej. I to są całkowicie nowe skalpy, tak? To nie jest konwersja ludzi, tylko to są nowe modele. I co to podejrzewam, że wiesz, no to 3D, więc Nie no jasne, ale. No, nie jest to upgrade, back, tak? Nie, nie, nie, Wojownicy nie. chaosu jako ci tacy chyba rozgrywający i, i beastmeni jako, jako mięcho armatnie, z tego co widzę tutaj na zdjęciach. No i w końcu wyszedł już. Yy... Blade Runner do 40. Tak, <śmiech> <śmiech> dokładnie tak. Bardzo długo, dawno zlizowany. Tak, okay. Czyli gang Van Gang, którym się osobiście podoba. Malowanie mi się mniej podoba. E, na takie jakieś, tak. No nie do końca. Bardziej industrialnie, mechanicznie by grali chyba. Wiesz co, albo bardzo militarnie bym ich zrobił. W takie nie, przygaszone ciemne, jakieś, zielenie, no, takie ciemne zielenie. Urban Camo, takie, wiesz, nie. To by było fajne. Urban Camo, albo to takie Camo, co jest takie takie kwadraciki. No są, to jest właśnie no. taki wszystkie kamu są pikselowate, nawet ruskie mają. Te. łatwiej zrobić chyba. E, Wyszedł też Gang trójka, nie zapominajmy, który właśnie ma zasady do e, w, Wansarów e, i ma zasady tam do jeszcze dodatkowej misji i dodatkowe... o, narzekamy, że jak gramy 40, to trzeba ileś książek nosić, a weź w Nekromundę graj. No w necromundę każdy, nie... każdy nowy gang to jest nowa książka i tam zakładam, że nie tylko rulsy dla tej armii, nie, nie, nie ale nie też rulsy dla całej gry. To są, co jest co? właśnie jedną rzeczą, która mnie męczy strasznie w, w Nekromundzie. Myślałem, że to będzie system idealny, nie? że kupujesz pudełku. Kupujesz karty i masz wszystko do grania, <śmiech> e, natomiast... masz tak naprawdę, jeżeli grasz tylko z pierwszymi dwoma teamami, Nawet nie, przyszły, tak? widzisz, właśnie nawet nie. To znaczy, no nie będą to zasady up-to-date, ale policja nie wejdzie ci i ci nie powie na stary no, zasady no, no, no, Oczywiście, że nie, no stary, no, to, jest, to, to jest taki argument stulejarza, no oczywiście, że ci nie wejdzie, zagraj na czym chcesz. Ale chodzi o to, jeżeli chciałbyś mieć kompletny system, to teraz tak, kupujesz boxa, w którym masz goliatów i eszerki, i, do te... i masz karty do nich, i do tego musisz przyjść do sklepu i kupić karty do goliatów i eszerek. Dlaczego? Dlatego, że masz karty w, w postawce masz tam ileś kart, chyba 8 kart do goliatów i 8 kart do Eszerek i ileś tam 12 kart takich generikowych do wszystkich gangów, a w, w deku masz tam ich tych kart 20 do Eszerek, na przykład, czy jakieś tam inne ich zagrywki, jakieś inne ich e, umiejętności i tak dalej. Co jest trochę wkurzające i w każdym deku jeszcze są, w tym dodatkowym, są jeszcze karty znowu no, genericowe, które jakbyś chciał mieć wszystkie... No, ale to, to samo musisz... co spaje było, tak? Dokładnie, dokładnie. No tylko musisz mieć wszystko po prostu, musisz no. każdy dek kupić. No, nie... Sorry. Na szczęście nie kosztuje, to, nie kosztuje to aż 3, bo to kosztuje chyba 40 zł. Sorry, złotych. taki mamy klimat. No. Tak, no. taki mamy system. Pieniążki muszą płynąć. Oczywiście. The spice must flow. I w dalszej części White Dwarfa mamy gry na licencji GW. I mamy Fantasy Roleplay Starter Set do Warhammera. Age of Sigmar ma tak dobry flaw, że cały system fantasy jest w The Old World zrobiony. Stary, chyba <laughs> się nie odważyli zabić tego. RPG. Yy, wiesz co, grałem w tą pierwszą, pierwszą edycję mm. i bardzo dobrze wspominam, oprócz tego, że bardzo łatwo można było zginąć, chyba łatwiej niż w ADND nawet. Yy, ciekawi mnie, jak to się będzie miało do, do, do tego starego. Nie czytałem no tego w sensie, artykułu, po, po więc że nie powiem. mechaniki nie wiem. na trochę nowsze jakieś tam. I coś, co się wiąże też z czymś, co nam zapowiedziało GW, czyli gra komputerowa Adeptus Titanicus Dominus. Rymuje się? Us, us. us, us, us. Um. Us, us. One of us, one of us, one of us. A... I to jest gra, która podejrzewam, ma w jakiś tam sposób sklejać się z zapowiedzianym za kilka miesięcy. Nie w lipcu? Albo się niedługo, niedługo no, już, tak. już niedługo boksem Titanic, tak gdzie będzie można sobie pograć troszeczkę tak, jak się grało kiedyś, wypika. Tylko skala masz... jest troszkę inna. Sobie tak, sobie tak. Mówię. Zdecydowanie, bo. Będziemy mieli dwa manipuły. Tak co, manipuły Jak to się manipuły mówi? No. no. Manipuły tak. y, Tytanów. Jeden gracz będzie miał jeden, drugi, drugi i będzie można taką na dużej skalę bitwę Tytanów sobie odegrać. Nowe tereny i tak dalej, ale to dojdziemy do tego. Yy... I tyle. Dalej mamy, co? Yy, świder. Pojazd z tytułu Saromka i Atomka, jeżeli tak się tam, mieli takich że wiercili pod ziemią. Omawialiśmy już ten świder w, w poprzednim odcinku, więc się nie będziemy na nim rozwodzić, jest to po prostu transport dla yy, Astartes nowy. Szczerze mówiąc, jak patrząc na obrazek, nie wpadłem na to dopiero, więc mnie poinformował, że to jest dla Astartes, bo Ale wygląda jak mechanikum to? po prostu, Ale, no bo jest, podejrzewam, że Przecież też jest... może dla całego Imperium po prostu, mm -hmm. nie? Głodzicie tym szedł. Bo to jest malowanie mechanikum, ale widziałem też w tych w Imperial Fist Le Legionary. Tak, -y -y. y -y. I książeczki, co nam tam wyszło. Wolf's Bane, które obecnie słucham. Jestem na 6 godzinie z 11. Na razie jest spoko. E Próba Limana Rasa. Liman Ras próbujący zabić Horusa. E Spoilers. Ale człowiek, już, ja, ja już się męczę troszkę, bo polska reprezentacja szybciej robi akcję na bramkę niż ta herezja się toczy, no po prostu... <śleszka> <śleszka> Wiesz co, nie przesłucham... To... Ja zdążyłem rodzinę założyć, a oni jeszcze do, na terenie dolecieli, no to jest, no nie wiem, no... Mi to nie przeszkadza, póki historia jest dobra. Chyba, że wiesz, chyba, że wychodzą książki typu The Sand of Angels, gdzie po prostu kroje się z suchą krągą chleba czytając ją. A to na przykład mi się trochę podobało, bo dlatego, że było trochę obok tej całej herezji, bo to była historia Lutera, Fallen angelów i tak dalej, co mnie ciekawiło, bo niewiele wiedziałem na ten mm -hmm. temat. Nie? Natomiast te, te główne wątki, że lecimy, lecimy na terrę, No lećmy szybciej na Terrę, bo trzeba zrobić oblężenie tery, na które wszyscy fani czekają. Dolecieli na terrę. Kurde, ale nas tu dużo, coś jeszcze trzeba zrobić, czas wolny. LB. Idziemy do McDonalda. LB? Wiesz co, leżenie bykiem. <grym> Leżakowanie, tak. No, coś w tym stylu. Wiesz co, jest to tyle fajnie, że jest to chyba pierwsza książka, gdzie Space Wolvesi nie są totalnymi takimi, wiesz, dyks. Ale w, Zawsze w poprzednich... Prospero Burns też. Jeszcze... Wiesz co, ale nie, w większości tych, tych, tych oni dla mnie się wydawali takim takim herezyjnym ekwiwalentem piąte edycyjnych ultramarinsów A, że Jesteśmy najlepsi Jesteśmy najlepsi wszyscy zjemy na śniadanie Tak, no. jesteśmy trochę tacy, wiesz tro, tro, Trochę osą znaczy, jesteśmy troszkę nie. dostali od Alfa Legionu jak... Yy, tak, i później w tych późniejszych... Cządak ty, w, to się, nie, nie cządak, Nie, cządak nie cządak to łajskarzy yy, yy, yy, W tej mgławicy jakiejś tam no, no, no, no. Tak, wiesz co, jest, jest dużo fajniej, yy, to poprowadzone liman raz jest bardzo spoko, jest yy, dużo humorystycznych w jakich momentów z nim, pojawia się moja ulubiona postać w całym flafie yy, całego Warhammera, czyli Ber berasariusz Cole. Yy, jako ale młody co, jest, jest wkurzający, czy jest yy, jest. Daje taki, coś dla fabuły? Jest, znaczy, na razie, wiesz co, to są, jak w większości książek herezyjnych, masz, masz dwa wątki, wątek mm -hmm. A i wątek B. Wątek A to jest właśnie Limon Raz, jego misja. Wątek B to jest, Belasarius siedzi sobie na jakimś zadupiastym Forge Worldu i jest bardzo niezadowolony z tego, że jest adeptem i w ogóle jest... A ma tyle pomysłów. A ma tyle pomysłów, mm -hmm. ale... Yy, Mówi swojemu przyjacielowi, że nigdy nie zobaczysz, że się tak nadmiernie upgradeuje różnymi elektronicznymi, bezużytecznymi gadżetami. No tak samo jak Arkan Land, też no, chyba no, był no, właśnie no. bardzo mało cybernetycznych, no, no, mniej więcej no, miał no. cielesnych części. No tak? wiesz, foreshadowing no, tak. i tak dalej. Nie, wiesz co, na razie jest po prostu jest. Nie no mogę okay. nic powiedzieć oprócz tego, że, że ta Czyli postać... Czyli jego wątek się toczy, tak? Toczy się i jest, wiesz co, jak na razie przez te 6 godzin, to może ze 3 razy przez krótki czas, przez jakieś tam pół godziny, yy, ogólnie podpada swojej przełożonej, która go torturuje później, a potem daje mu awans. Jak ty w mechanikum? Nie podoba mi się, że tam dubiesz w jakiś mechanizmach, więc masz tutaj, wiesz, paralizatorem po żądrach, bo laska, laska ma taki vibe trochę sadomasochistyczny, oprócz tego, że wygląda jak wielka stonoga z ludzką twarzą yy, w ciuchach. Eee, to później zostaje jakimś oficerem tej tagmaty, czyli tych legionów cyborgów, czyli tego zbrojnego ramienia eee, mechanikum. No i chwilowo jego wątek został, no jestem w połowie tej książki. No, okay, dobra. Więc no, chwilowo się nie... Właśnie... jest dobry, w następnym odcinku powiesz jak wrażenia po całej książce. Tak jest. Pytanie jest, czy ta fabuły się w końcu zazębią, bo mhm. niestety czasami w tych książkach jest tak, że... Ono wątek się... by niczego nie wnosi. Tak, znaczy, tak. wiesz co, czasami jest tak, że ten, one są prowadzone równolegle, i dopiero albo się rozchodzą, że jeden wpada do innej książki, drugi wpada do innej książki. Mhm. i Musisz przeczytać trzy książki, żeby się dowiedzieć wszystkiego. Albo do po prostu. Tak, <śmiech> ze dwie antologie jeszcze. Albo się. No albo w się kończy wątek. Tak? tak, albo się dzieje coś takiego, że w drugiej książce jest poprowadzony jeden i drugi wątek, musisz jeszcze jedną dokupić, mhm. żeby, żeby dowiedzieć się co dalej. Do tego doszły nam książki Omnibus Salamander. War of Vengeance, e, Nephrata, Mortar of Blood, to jest chyba założycielka, ja, ja pamiętam tylko Flaw Starego Świata. To była chyba pierwsza wampirzyca w Starym Świecie, coś takiego? Może. The Voices of Mars, i tutaj z okładki wnioskuję, że to jest coś o mechanikum i Iron Heroes. Prawdopodobnie nawiązanie do y, Titanicusa, gry, pewnie to coś będzie, może rozwijać flaw i tam gdzieś odgrywał tą bitwę po prostu, czy coś z tego. I Black Shields. Yy, opowiadania z Herezji Chorusa robione przez Joshua Reynoldsa, tego autora bardzo lubię akurat, więc może się kiedyś zapoznam. W ogóle cała koncepcja Black Shields w Herezji jest dosyć ciekawa, tak? tak? fajnie. grać jako lojalistów, możesz grać jako z rajców, jako chyba Renegatów w ogóle, Renegatów realny, w ogóle to... tak, że hej, zostajemy piratami w kosmosie. No. hey ho, let's go. Tak? tak właśnie myślałem, że jakby jeszcze mi się jakieś bitsy trafiły, <laughs> <laughs> yy, można wziąć kolesia, który jest HQ Black mm -hmm. Shieldów. I wtedy bierzesz jego rulsy i traktujesz go jako night Eranta, czyli wysłannika Malkadora. Jest coś takiego, że on ma wszystkie staty i rulsy wzięte z. Już nie pamiętam jak się nazywa ten HQ Black Shield, ale no z, tego, z, tego, z tego HQ. Chodzi ci o The Name River. The Name River. River tak, ta, ta, ta. ta. to jest podobno ten Dark Angel. Być może. Bo jest jak lew nemejski z tego, z, z prac Heraklesa, Aha. co musiał lwa ubić. No tak, no to lew, no to sugeruje, no. delają, tak i tak dalej. No jest... A w ogóle to jest obok tego, obok, yy, czekaj, obok Sigismunda to jest największy rozkurwiator w całej herezji. Mhm. Tak, rulsowo, to jest maszynka do mięsa, A, ten koleś. A jest on jest renegatem takim całkowitym, że nie walczy ani dla tych, ani dla tych? Tak? Nie, on jest lojalistycznym Lojalistyczny. dlatego i on, podejrzewam, że jak w końcu dojdzie do niego jakieś opowiadanie, bo jeszcze go nie ma w, w fabularnie w herezji, Może jest to będzie już w które z postaci Dark Angelowych, które znamy. Może, ja może. Tutaj. I on zostaje erantem. I w, możesz go brać albo jako właśnie, y, możesz go brać jako albo HQ do Black Shieldów i sobie zrobić koło niego armię Black Shieldów, albo możesz go wziąć jako e Agents, Agents of e, d, e, boże Agents of Malkador. I wtedy sobie, jeżeli masz lojalistyczną siłę, to go do, dobierasz, tak jak się na przykład, no, nie, nie wiem... Na... HQ chyba tak, to jak, jest. tak, jak sobie Knighta na przykład dobierasz jako... jako... Do armii. Mhm. Dodatek, dodatek? To tak możesz sobie takiego y, agenta Malkadora sobie dobrać. Mm. Czy na przykład możesz Bo sobie. wziąć się mają zbroję Marksheim, więc fajnie by było mm. takiego Marksheim pomalować w troszkę inne kolory Tylko i... mu dać, wiesz, ten staw, co ma w opisie, nie? No tak. tak, tak. On da mi jakiś dworęczny miecz chyba, ma, czy coś takiego. Y, tak sobie możesz wziąć na przykład tego nawigatora. Y, Sisi ma nawigatora też mm. jako do swoich DevGardów. I on ma jakiś taki, że spoziera tym trzecim okiem. Czyli może I Mortal Wundy jakieś pewnie, tak? To jest templetka chyba za P2 czy coś Aha. takiego, nie? No, <laughs> Pop! No, no, jak spoziera, tak? Tak, no mhm. dokładnie. Więc jest całkiem nieźle. Dalej mamy co, mamy jeszcze... Mamy Battle Report. Nie, no, to nie jest jak Battle się wkręci Report. W Get Getting started. Bo niedawno też kodeks mm -hmm. mieli. Potem... Y, Designer to... Notes. Tak naprawdę Mokrezy. mam tak. Śledzie mamy z e, Sigmara, ja to ja to ich ja nazywam Śledzie, bo to po prostu tak wyglądają jak takie. Jak to tak było ILS? Dzisiaj żeś powiedział? Węgorze, tak? Tak. tak. E, bardzo ładnie pomalowana armia, e, tak. Mechanikum so, Prize, o ile się nie maja, Ale jeśli białe, białe, i, ładne, ma ładne malowanie jest. A jeśli chodzi o zasady, to mamy co, zasady do. E, Necromundy mamy zasady do. Nie pamiętam, e, możesz otworzyć na tym. Już e, pamiętam, że nie były do Kultystów chaosu, że możemy, w poprzednim. Tak, nie? to w poprzednim. Teraz mogły mamy... sobie zrobić gang. Kultystów i chyba gang tych Jeans jeszcze. Nie, dalej. Mamy, czekajcie, omijamy battle reporty. Tam, bo battle reporty. Brutalnie kazali mi ominąć. Nie, to wcześniej było. Tu troszeczkę żeś przewinął. Nie, przewinął tutaj. A, jest. przepraszam, to my bad. Dobra. A tak, tutaj są bandy. Tutaj mieszane bandy, tak? Nie, to są bandy, których możesz sobie. Tych, bo ogólnie w Necromudzie masz Bounty Hunterów, masz Hangoners, Hangers hang On, czy jakoś tak się nazywają, po prostu ludzi, których możesz wynajdować. Hash skam. No różnych takich. Jakiegoś tam, tam żyje. Żeś... No, nie nie wiem, wiecie, wiecie, ale był taki serial, który tuż przed tym, zanim Lukas sprzedał yy, Lukas film. Już był dosyć mocno. Serialny, przepraszam, gra komputerowa. Tytuł roboczy to było Star Wars 13-13. Miało się to dziać w Underhigh V czyli w mm. stolicy Imperium. Miał tam być Boba Fett. Nie, nie wiem, czy miało się grać Bobą Fettem, czy. Miałeś miał być... grać młodym Boba Fettem, młodym aż ma... dojdziesz do, do bycia Bobą Fe... Fettem. Być może. Boba w każdym Fettem. razie właśnie takie brudne klimaty, troszkę jak Nekromunda, tak? mm. jakieś kwasy mm. wyciekające. No to bardzo zbliżone światy No, No, no, no, no. Yy, no, i w można tutaj, bo ogólnie masz do gangu, możesz sobie wziąć jak, i, i jednego Bounty Huntera i, i tam paru hangen, Hangers Onów. Yy, I tutaj jest po prostu pokazana możliwość, jak można grać tymi kolesiami. Po prostu stworzyć sobie taką elitarną bandę samych takich przekoksów i, i, i ludzi do wynajęcia. No, ale. Jak ktoś lubi. Jak ktoś lubi te wszystkie modele. to problem jest taki, że te wszystkie modele musiałbyś kupić z Forge Worldu i one kosztują po 60-70 zł, sztuka, nie? Także trochę. Jak nie lepiej. Nie, mówię o takich cenach FLGS-owych, W sytuacji, gdzie bandę kupujesz całą za 90, no to I masz to... mnóstwo biców. I masz mnóstwo biców, to tak trochę. Jedna właśnie smutna rzecz jest taka, że w boksach jest ograniczona ilość broni i żeby teraz mieć na przykład więcej więc więcej plazm, no więcej czegoś, musisz dokupić znowu z Forge Worlda specjalny upgrade pack do danego. Gangu mhm. i, co, i co więcej, one są do, dedykowane do gangu, bo mają rączki odpowiednie dla, dla gangerów. Czyli na przykład te wansarze mają I jakieś so, tamte sokety też. Nie... Tak, tak, tak. Czyli sokety są no chyba w miarę wiesz, standardowe, to można konwertować. Tak. Może do całego. Do Właśnie 30, zawsze było. Zł masz 5? Nie, 10, 5, kultystów. 5, 5. 5. No, no i tam już coś masz, co możesz... No, ale go kupisz za 30 zł, to kupisz 10 kultystów z tego i pobicinasz tak, się tak bo na przykład bardzo dobrą bronią w Nekromundzie, jeśli pasuje do Twojej armii, są shotguny, czyli orloki, goliaci i tak dalej mogą shotguny wykorzystywać, bo są w template popanami, nie? I naprawdę sieją. Także ja chciałem na przykład sobie złożyć cały na samych shotgunach. Idźmy dalej. Blancicu. Blancicu, bardzo fajny taki Jak gang. Jak 2 z shotgunem. No? tak... Tacy, nie wiem, scavengerzy, trochę Mad Max, trochę mechanikum. Yy, bardzo chyba drogi model w budowie. mamy no takiego Knighta, tak. tak taki, taki taki łazik, jakby pusty. Łazik, jest zarąbiście zrobiony. Bo ja, ja, ja w ogóle myślę, że to jest kawałek terenu. A tu, się a tu tak, a tu się okazuje, że on ma nogi, i tam ta cała platforma chodzi po prostu, nie? Mm. Super, bardzo fajne No ale tak, Knight kosztuje co? 450 zł, tak? Około 4 375 3, albo 475. No, troszeczkę jest to. Absurdalna cena. No Zależy, więc... który night oczywiście No tak, tak. Nie wiem, czy to nie jest bit z Nie Jebać to po prostu. Nie, tak nie, jak w John No Blank. i kończymy ten, kończymy tak naprawdę ten numer y... malowaniem mokrych, Malowanie mokrych. helfów. Jest chyba jeden model Mateusza Strąfa ile dobrze pamiętam, w modelach czytelników. I już Pozra... patrzę. pozdrawiamy, by the way. Tak, był. Tutaj masz po, po lewej stronie, w górze, czy po prawej stronie w górze. Tak, yy, Lord, of Lord of Contagion. Także Mateusz niedługo wyląduje na naszej ścianie chwały w klubie. I sławy. Chwały, chwały i sławy. To... powinien być, bo on już dawno miał modele. Tak, ale zaczęliśmy to robić od twego modelu, bo nam bo taka na taki pomysł, więc ale. będziemy teraz robić. To z tym ja musielibyśmy co miesiąc prawie to czytam, no, to, w portale co najmniej jeden na pewno robić, więc mam no, tam dosyć często gości, e, ale na pewno musi tam trafić i. i, i... I na pewno będziemy coś przygotowywać. No i to właściwie wszystko. przepraszam bardzo, że nie mamy najnowszego numeru, ale przez święta, które były wczoraj, Boże Ciało, Corpus Christi. Nasze. On już jest u nie, nie, no ale właśnie myśleliśmy, że dojdzie, że, że dojdzie teraz, a się okazuje, że one są... Pre, premiera jest na... tutaj nawet mówią w Whiteworthie, że w tym poprzednim, że 6 czerwca, więc e, albo nie doszły dlatego, że są święta albo no, 8 czerwca. Albo że to nie ten tydzień. Także mamy taki mały poślizg. Mam nadzieję, że w końcu się doczłapiemy i, i, i wyrobimy się tak, żeby właśnie z, y, robić na bieżąco. Tak, się w życiu działo, <śmiech> więc. Tak. No. Zerknijmy sobie jeszcze na inne nowości, które się pojawiły. Między innymi pojawiła się przede wszystkim e, informacja, że będzie można. Wychodzą nowe nighty, tak i wyjdzie cały deks do Night'ów, do tak? Nightów, tak. I to Nighty w plastiku. I to Nighty w plastiku, tak, tak, tak. No i będzie można grać samymi knightami, więc to jest bardzo fajne, jeżeli ktoś lubi duże zabawki i ma. Ponoć, o, jakiś ork zobaczył <coughs> tego nowego night'a i powiedział, no nawet dla mnie to jest dosyć Daka. Tak, tak było i in Daka. No, <coughs> było fajne. No e, ja osobiście zupełnie nie jestem zainteresowany graniem na samych night'ach, bo e, kosztuje to cholerę dużo pieniędzy. Ale z drugiej strony, jak tak pomyśleć, kupujesz za 1500 złotych, 1500 punktów prawie, tak? bo te nighty są tam po chyba 400 coś punktów, yy, kosztowo z tego co ja, mi, mi się tak przynajmniej kojarzy. A czy tak, wraca, wraca Box Renegade, czyli ta gra, gdzie czy w jaki sposób wraca, bo z tego co ja wiem, to ona do NL leci. Był. Był ten box i były tereny w postaci tam jakichś dwóch ruinek takich mm -hmm. miejskich. Tak tak, tak, tak, tak, Teraz będzie ten coś tam Furnes, ten mm -hmm. taki mechanikowy, ten taki no, duży, okay. obły. Znowu dwa nighty, jeden y, dedykowany jakby chaosowy. A Który drugi, możesz go złożyć nie, i pomalować. Tak, no, około, oba, oba możesz. Tak sobie to tak jak, to jak, to jak to z Rayzurbeckiem, czy no, z Raynosem chaosowym, żeby no, że no, nie doklejać bitów i No i gracze się pojedynkują po prostu Aha. tymi nightami, jest to taka niby gra planszowa i tak wszyscy to kupują, żeby mieć teren jednego nighta up. tańsze odpność. modele, no Tak, właśnie. jednego mhm. upność, bo jest dosyć duży value, z tego co pamiętam, to chyba 40% tak, tak, tam dużo o 40 mniej jest chyba na tym. No. Czyli, Ale z tego co słyszałem nie? plotkę, to może dlatego właśnie, że wychodzi nowy box, mhm. to ten Forge, For, nie, nie Forge, Renegade tak? mhm. idzie do emo więc on już się kończy i będzie ten nowy, co mówisz, jakoś inaczej się nazywał w ogóle. Aha, no ale no jest to z grubsza to samo. E e Wiem, że imiennego dostają nighta. No w ogóle będą te e Knight będą zasady do tych różnych tak, domów. Tak, tak, tak, ale że jest night, gdzie jest bohater imienny. Aha, tak okay. jak wiesz, tak jak masz Abadona czy, mm -hmm. czy tam wiesz, uh -huh, si uh -huh. kato Sika Sicarius? Tak. To będzie taki tam y, jakiś Halbrecht czy inny jakiś niemiecko brzmiący koleś. Y, to jest ten model, co masz pilota, który niesie tą mm -hmm. walizeczkę swoją, mm -hmm. wiesz, z, z, papier z, robot z papierkową to robotą roboty, imperialną. To, <śni> tak, bierze śniadanie do tego, do nighta, <śmiennie> A właśnie te trzymają holdery w tym. I ten. Y, <śmiennie> na I to ma być imienny koleś <śmiennie> z tym swoim nightem i do tego ma oczywiście wejść ten duży taki knight, yy, który wygląda jak miniaturka Warlord Tytana, bo no. nawet ma podobne te mm -hmm. weapon spoty, te, te sloty na bronie ma w podobnych miejscach yy, i chyba wyjdą yy, te takie małe knighty, te co były. Armigery w... Armigery wyjdą chyba z jakimiś tam yy... z inną z bronią. Tak, z innymi opcjami mm -hmm. niż, niż były w ten w forge więc no ciekawie, ciekawie to wygląda, natomiast ciekawie... to, co, to, co mówisz, dla mnie to jest taka armia troszeczkę mało interesująca i, i szczerze powiedziawszy to z nightami mi się zawsze tak trochę nudnawo grało, bo... No, za czasów broni D to było pay to win praktycznie. No no, trochę tak, no. Znaczy teraz wiesz, to jest... Inaczej. W każdej armii masz taki jakiś jeden distraction Carnifex, który jest po prostu fire magnetem. Wiesz, czy ten Carnifex, którego wiesz, walisz do niego za wszystkiego, czy ten Land Rider u mnie, do którego walisz ze wszystkiego, czy czy nie wiem, Gilliman, do którego walisz ze wszystkiego, czy a tu masz, a tu masz, to masz armię zrobioną możesz. z takich fire magnetów praktycznie, tak? Hmm. No, no tak, ale, wiesz, ale też masz ograniczoną liczbę ruchów, liczbę strzałów. Nie, no tak. oczywiście. Słuchaj, no możesz, możesz zawsze <grym> wymanewrować przeciwnika na punkty. Natomiast dla mnie się zawsze jak ktoś wystawiał, nie wiem, dwa czy trzy nighty, to dla mnie się trochę tak nudnawo grało, nie? Bo wiesz, concentrate all fire. No to tak, dobrze, Dobra, ale... jeden, jeden zdechł, to teraz drugiego. To znaczy, wiesz, mo moim zdaniem, jeżeli ktoś ma zamergać na samych Knightach, to tak gra będzie z nimi niezbyt interesująca, natomiast jest to fajny do dodatek, chcesz zagrać tak, na większe tak, punkty. Nie, z... masz tą armię nagle stawiasz z tyłu trzy Knighta. To przykład, się bo... bardzo flawo, jak ktoś ma armię na 2000, powiedzmy, mechanikum tak. i ma skitarii, i ma mhm. serwitorów i tak dalej, i tak dalej, tych Priestów i do tego jest dołączony... Tak, tak... i w ogóle, wiesz, jak masz Gwardię, masz jednego Knighta, albo Space marinów jednego Knighta. To, to jest smaczku, fajnie, nie? Ja, ja, ja, dla smaczku. Tak, że taki modele Bo ufaj się że te czy tak, ktoś ładnie, się dobrze to spoko, zrobi, no. to naprawdę one na stole wyglądają fajnie i to jest... Ludzie im te, wiesz, malują na ramienniki malują tak fikuśnie, czy, czy panele mm -hmm. na zbroi, że wyglądają jak, jak, jak z Bretonii ci rycerze. Tak, tak, tak. Jest. To się, tak. tak, tak. No tak. tak, tak. cut my balls, <laughs> it is fabulous. Poza modelami, no, poza tak. różnymi grami... E, Słuchajcie, chciałem, żeby, chciałem poznać Wasze zdanie na temat Warhammer Adventures, czyli tych, książe... tych komiksów, książeczek, które mają wyjść niedługo, e, dla, dla młodzieży właściwie, jak no, kierowane do... Słuchaj, do... ja tak Cię kiedyś, ci kiedyś pisałem, nie jestem targetem tego produktu, więc się na jego temat nie wypowiadam, bo no to nie do mnie, nie dla mnie. W ogóle nie rusza mnie ani ziębia, ani grzeje, że coś takiego będzie. Ja uważam, że to jest burza w klance wody, bo wyjdzie 10 zeszytów i to po prostu zdechnie, jak większość tych komiksów. Te komiksy ostatnio, co były tam pierwszy numer, co był z White Dwarfem, czy zerowy to z wielką pompą było. No tak, tylko że one nie są sprzedawane przez GW, one są sprzedawane przez zewnętrzną firmę, nie to też nie będzie jakaś zewnętrzna firma? To będzie zewnętrzna firma, ale one będą chyba chyba będą dostępne przez GW, tak mi się wydaje. Znaczy, Być może. Są dwie możliwości, które... Na bank się nie ziszczą, gdzie bym po prostu pokochał te komiksy. No. Jedna z nich to jest po prostu y, poprowadzenie fabuły, jakby to była normalna książka Warhammerowa. Zupełnie to znasz? Nie, nie, nie. Normalna książka urhamerowa. Typu tam jest, y, czytałem w krótkim opisie, że tam jest ta główna bohaterka, mm. która wygląda jak rock, t, mała Rock Traderka, że mm. ma ten y, lunetę i jest mm. ubrana troszeczkę jak jakiś kapitan, nie wiem, mm. 18-17 wieczny. I że jej matka nienawidzi broni, jakieś takie t -t -t. rzeczy, że. W pierwszym, wiesz, w pierwszym zeszycie, nie wiem, wbijają się pff, orkowie, zażynają jej matkę, <śmiech> nie ma się czym bronić. I wiesz, jest taka normalna fabuła, warhammerowa, nie? Że Grim dziewczynka... Grimdarkowa. Tak, grimdarkowa fabuła, że dziewczynka się tak uczy... nie będzie. Ale mówię, na pewno tak nie będzie. Druga rzecz, to jest po prostu zrobić z tego pola werchowena po całości. Czyli? W sensie, że na przykład... Propagandowo no, nie wiem, tak. Tak. tak, wiesz, że... że komiks, trooper. Tak, ok, ok, ok. komiks jest poprowadzony jak taki jako taki... Jaka taka propaganda, że wiesz, mm. dzieci to czytają i to jest zwykła dla dzieci przygoda, a ty jako dorosły wyłapujesz więcej pomysłów. Na przykład, nie wiem, wrzucają Herstowi orków, nie wiem, jakąś skrzynkę na głowę i on tam, wiesz, uciekają przed nim, on się wywala na, na nie wiem, jakieś Kto plamie oleju. I... Yy, plamie oleju i wiesz, i przy, przy, przylatują Space Marini, żeby ich ocalić i przychodzi do nich primaris, wiesz, sierżant Blandius Maximus i mówi, i <śmiech> mówi, i mówi i <śmiech> wiesz... I mówi, o dzieci, super sobie poradziliście, macie się po cukierku, my się zajmiemy resztą, nie? A potem jest... Z tyłu takim nie, otacza ognia. Tak, tak, tak, dokładnie dzieci. Jej, to była super przygoda, przybijałem sobie piątkę, a tam wiesz, koleś po prostu odstrzywuje tych orków, którzy na kolanach siedzą w tym głowie i wali, nie? Ale czekaj, i słuchaj, i później jest takie PSA na końcu. Wiesz, te y, y, y, dzieci stoją z tym sierżantem i tak jak na końcu kreskowego. D.I. Joe. Tak, pamiętajcie, że jeżeli... Ktoś wyznaje inne wartości jak, niż wy, jest ścierwem i należy go zabić. <Thanks> <nie>? <todose Ryan> <sto> czyli fajnie było właśnie, masz rację, gdyby to zrobiło... To zrobi... było stare, po prostu ale m... wtedy byl... każdy zeszedł kupił. <till you> maintain, <teodose> wtedy bylibyśmy targetem, gdyby to było zrobione tak, jak pierwszy szereg był. nie? Że pierwszy szereg niby bajka dla dzieci, no. a starzy się dzieli i szczególnie w polskim dubbingu po prostu wyłapowaliśmy te wszystkie smaczki, bo potrafiliśmy je, dzieciaki, dzieciaki pś, nad głową przylatywało. No. Ale nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj się pojawił news, że będzie jeszcze komiks. Sigmarowy, role models, nie od role, czyli wzorce, tylko rol od przewracania się. Mm -hmm. Kostek. Kostką. Lub rzucania kostką, który będzie takim spufem trochę, czyli takim nabijaniu się właśnie pastiszem będzie. Gdzie będzie, um, będzie dwóch, Michlus, i jakiś i Johan, um, którzy będą... Nad, um, jeden Johan będzie nadrabiał swój brak umiejętności i, i, i, i, i odwagi swoimi szybkimi stopami, no. <głos> swoimi szybkimi nogami. A to będzie Stormcast? W tak. pewnie, że starukaci są wybierani przez Sigmara za wyjątkową odwagę i sprawność, a ten nie ma odwagi i sprawności. Są no za paradoks. Dlatego będzie to taki trochę spłów i to yy, nie będą postacie, tylko to będą faktycznie figurki, bo nawet na komiksie, który jest pokazany na mm. Warhammer Community, jest koleś, który ich przesuwa po stole normalnie, więc... To może ten, może jak w tym w Monty Pythonie, Brave, Brave Sir Robin, tak? <laughs> Więc będzie kolejna rzecz, to jest makieta. Tak, Mi się podoba to, że faktycznie robią i próbują, takie wiesz, próbki wysyłają i robią, no to będzie robione przez kolesi, którzy są odpowiedzialni za Regimental Standard do 40. więc humor może być fajny, tak? No właśnie, Regimental Standard ma taki i humor, jakby te komiksy były utrzymany w czymś takim dla dzieci, że wiesz, dzieciak to czyta po prostu jako przygodę, że o, udało im się uciec przed złym tam lordem chaosu, a wiesz, a ty to czytasz, o Jezus, przecież to jest okropne! ta wizja, co mówi, że Pepe Marys przychodzi, a tam z tyłu wymiatają tam, yeah, O, exactly. nasz kolega, y brother Ventrulo umarł, rozrywają mu serce, żeby ten... Y tak, G-Cid wyciągnąć. wyciągnąć <laughs> sorry. <laughs> Dobranoc. Nie? No dobra. Em... Ale myślę, że, że jest to blown out of proportion, że za, za dużo szumu się w koło zrobiło. Tak, bo ludzie po prostu mieli bulldupy straszne, że coś. ich, ich, ich znaczy, wielki grindark jest rozmieniany na dole. No bo, wiesz, no bo na tak naprawdę jest rozmieniany w tej ósmej edycji, chociażby wiesz, art art style odcinek. Bo... Tych... mi się art niedawno dostępny przy okazji premier... znaczy, zapowiedzi drugiej edycji Sigmara. Pani blondynka w zbroi Fajny taki brudnawy art. Nie, nie, nie, nie jakoś taki Noble Bright, mm. jak do tej pory był Slimar, tylko taki Gritty. Mm -hmm. Z wojny, brudna. Ale taka, Oficjalne, wiesz? Głowa, czy... głowa taka, oficjalny, oficjalny. Głowa tutaj wyblona Szok. jakieś tatuaże, tak jak mm. Ragnar Lott w podeszwingach. mi go. Wrzucimy tutaj. Wrzucimy. Um, no, nie możemy zapomnieć, słuchajcie, o jednym newsie, który pojawił się też dzisiaj. Jest, mamy dzisiaj Dzień Dziecka, 1 czerwca, więc y, dla tych, co nie wiedzą, właśnie y, dzisiaj pojawił się news y, z Game Expo, że w końcu został zapowiedziany kodeks orków. I jak domyślacie się, jestem z tego mega zadowolony. się o zmienić majty. Tak jest. No, wracamy, wracamy, nie wiem, czy pamiętacie, chyba dawaliśmy Wam w podcaście taki obrazek, screenshot z jakiegoś hmm. forum czy komentarzy gdzie było zapowiedziane, to było pod koniec zeszłego roku, było mm -hmm. zapowiedziane co w którym miesiącu wyjdzie. I to się sprawdza na razie. I to się sprawdza. Tam był Forgebane przewidziany, tak. kodeksy prawie z dokładnością co do miesiąca były przewidziane mm -hmm. i właśnie na czerwiec były orki napisane, mm -hmm. że będą. No i zgadza się. Także... Y no cóż, orki wychodzą. Ja jestem super zadowolony. Do, do, dodało mi to trochę, powiem szczerze, kopa, żeby dalej malować. I dzisiaj, jak wy pojedziecie, to ja się nasiadam i maluję, bo po prostu, bo mam motywację, chcę w końcu e, mieć grywalne, które naprawdę jest fajnym kodeksem. Mam parę marzeń, które chciałbym, żeby się spełniły. E, chciałbym jakiś model fajny. No, są, wszyscy chcą model Gazgula, na przykład. Mm. Wszyscy gracze orkowi, żeby wyszedł nowy... Updateowany. bo mamy na razie stary model, który jest jeszcze z czwartej, piątej edycji. 5... To nie jest najstarszy model. No, nie jest, najstarszy, nie jest najstarszy. Na przykład mam komandosów, którzy są starsi i są jeszcze w metalu. Ale komandosi się trzymają. Moim zdaniem są super modele, ja bym wrócił ich nie zmieniał. No, ale ludzie chcą mieć wiesz, nowe modele, bo chcieliby na przykład zrobić, żeby był zestaw dwóch, dwu, bo, jeden boks dwuzestawowy. Mm -hmm. Czy na przykład masz. Y, figurki. No, jak raptorów i warp Tak, żeby, tutaj można by zrobić tank basterów i, i, i komandosów. To by fajnie pasowało. Tak jak mm. masz Lutasów i Bernasów, nie? Mm -hmm. e, więc to by było fajnie. Gdyby to wyszło w plastiku po prostu, bo Ta. niestety komandosi, jak, jak nie są zarobistym modelem, są świetne modele. Wiem moich 15, tak no, nie, nie skonwertujesz tego w ogóle i oni wyglądają tak samo. Mhm. Masz pięciu kolesi, którzy pięciu zwykle specjalnych w bronie no. i, i, i, i noba, i to wszystko. I, no, I chcesz mieć 20 w oddziale, czy tam 15, i musisz je powtarzać. Więc to było fajne. No i ogólnie ja bym bardzo chciał i liczę na to mocno, że wyjdzie jakiś zestaw konwerty, do konwersji do Night'ów po prostu, bo to po prostu byłoby idealne, gdyby wyszedł box. Gdzie mogę sobie kupić Knight'a, No i, no i dla nich cash mm. cow, tak? Bo muszę kupić najta za 450 zł mm -hmm. i muszę kupić jeszcze jakiś upgrade pack za 100, i mogę dopiero sobie zrobić orkowego, e, orkowego Z Knight'a na przykład. chcę zrobić. No ja wiem, mogę sobie po prostu Że kupić masz latałkę tału przekonwertowaną nawet. Cześć, to ja, ale mów, nie mówimy tylko o mnie, tak? Są no ludzie, tak. którzy nie umieją konwertować i im się nie chce. Oni wolą kupić po prostu model, złożyć go według instrukcji, mm -hmm. wiesz, po prostu iść według instrukcji, bo nie mają wyobraźni nie muszą mieć, tak? Może umieją malować. Ale fajnie by było, gdyby coś takiego wyszło. No i tak mówię, Gazgul. Moim zdaniem Gazgul powinien jako... W tym momencie najważniejsza postać, która od, od, od wielu kodeksów jest promowany. W drugiej edycji były, byli inni Warbossowie mhm. promowani. Nawet kilku chyba ubili, nie? Tego na motorze ubili. Vazdaka Gutmeka, tak? Znaczy w sensie, że go usunęli w Tak, jest usunięte. Z... to po prostu do Imperial Armor i w 40 no. się nie pojawia w ogóle. Więc fajnie by było, gdyby się pojawili i gdyby można było znowu byli grywalni no i Gazgul nie byłby War, Lord of War, tak? Bo teraz mm -hmm. chyba jest Lord of War, tak, tak. dobrze pamiętam. ale nie, chyba już nie ma tego slota Lord of War. Nie, nie, nie. No... Jest, jest tak, oczywiście. W siódmej edycji był, był Lord of War, nie? A, więc, więc mam parę marzeń, jeśli chodzi o, o, o orki, no, ale mam nadzieję, że po prostu ogólnie mam nadzieję, że nie jest tej armii po prostu. Mhm. Że faktycznie, y, liczę trochę w tym momencie no minimalny power clip, że to będzie jeden z najlepszych kodeksów jakie wyszły, bo każdy kodeks, który tak, wchodzi, jest, jest troszeczkę najmocniejszy, mhm. ale też nie chciałbym, za... że... Ale nie chciałbym, żeby przesadzili. Bo wiesz, będzie tak, że go. Wydadzą mi kodeks, mm. który za dwa miesiące, jak wyjdzie FAQ, będę musiał powklejać karteczki do niego, bo będzie sfakowane masa ale Tak rzeczy. będzie. Przecież. No ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że w końcu ogarnę się, no, ale zobaczymy, co to będzie. Jeszcze no. pozostałych nowościach, zanim do Forge'a no. przejdziemy, pamiętajmy, że oprócz UK Games Expo dzisiejszego był mm. też Warhammer Fest. No. Na którym troszkę się dowiedzieliśmy. W telegraficznym skrócie, Golden Dimona wygrał pan Angelo Di Cello albo Kelo, jeżeli to jest po włosku, e, który pomalował ślimaka nurgla Tak. <grym> z drzewem z drzewem i dzwonkami i w ogóle różnymi fajnymi rzeczami. E, no, tam były też oczywiście inne kategorie, na tym się nie będziemy skupiać, ale tutaj możemy chyba przejść do tego właśnie, że e, będzie Titanicus. Tak? Titanicus mm -hmm. był oficjalnie ogłoszony na Warhammer feście. Titanicus był zapowiadany już od jakiegoś czasu i nawet były jakieś foty testowych egzemplarzy. Bo miał być Forger. Miał być Forger i miały być żywicy te Tytany, ale ludzie. Prawdopodobnie ciepło to przyjęli, albo GW nagle zmieniło decyzję z jakiegoś powodu i żeby to zrobić w plastiku. Dlatego jest się wystraszył z tego I żeby to zrobić w plastiku i hmm. dlatego y, oś, opóźniło się to wszystko. wszystko, ale będą to plastikowe zestawy. Nadal wściekle drogie z tego co zapadali. Już nie, nie przetoś tutaj 500 sobie, ale... złotych. Boks Maj, boks mają, boks mają dwa boxy jeden chyba, taki stary. standard i drugi taki deluxe. Tak, wie? bo ma być ma wyjść box, który będzie po prostu armia i, i kawałek, kawa ty... chyba same najty, kawałek terenu i podręcznik, I hmm. ma być drugi, gdzie będą większe te armie i więcej terenów i, i, i chyba dwa podręczniki i grubszy podręcznik. Nie, no, i dwa podręczniki. Wszystko jest nowe i tereny są nowe, wszystko jest nowe tak, to, to jest pyłem. inna skala. Tak. Zupełnie inna skala. To jest zupełnie inna yy, skala, ani nie epic, Warlord, ani nie... Warlord ma być mniej więcej w wysokości zwykłego Knighta chyba, z tego, co zapowiedzieli, trochę mniejszy. Ja Wam powiem, że mam niesamowitą ochotę tylko kupić to na takiej, żeby po prostu zobaczyć, to jest raz. A dwa, żeby... no bo to może być fajna gierka, tak? To może być fajna gierka, zupełnie inna skala, zupełnie coś... Mm -hmm odrębnego, nie? więc e, z chęcią bym się w to zagłębił, ale zobaczymy jaka będzie cena. Jak będzie cena jakaś przystępna w okolicach 500 zł, to może odłożę trochę kasy i sobie to kupię, bo mm, no, może być fajne. A drugi, drugą grę, jaką zateezowali, to był ten Rogue Trader, gdzie też dostaliśmy ze 3 czy ze dwa zdjęcia. Ale to, to, to, to tak, ale to jest w skali normalnej, z tego co wiem. Tak, to, tak. Tam naprawdę... są jacyś... Y, widziałem... Jest Doberman, jakiś tam upgradowany cybernetycznie, kilku takich załogantów, lekko wyglądających jak Solar, Agzylia, albo Gwardziści, jakaś tam chyba Pani Kapitan i jakieś takie bestie, które przypominają jakby, nie wiem, zmutowane Ogryny, czy trochę mhm. Chaos Spawny, lekko znurglowacone. I to przypominało mi troszeczkę ten, ten boks, co byli Asasyni. Czy też taka plansza Death z, Mask, z takimi. Tak? Defmask to był chyba, tak? Nie, Defmask to był z, z tymi zeldarami. Y -hmm. Co był nowy L-Rad, tam był. Eldrad. Eldrad. No ale byli nie? asasyni tam, nie? Nie, asasyna. Asasyni to miałeś tego. czarnak księgę już kałos... wiem. Killzone, kill, kill tak? Kill, kill, Coś takiego. Nieważne. E... Plansza. Overkill. Nie, overkill Dead to jest. Z Show, z Kiede, z już Zostaw to, ten box z asasynami. <laughs> Będzie z asasynami. Sprawdź sobie w internecie. ścianki hmm. i właśnie jakieś tam siły chaosu kontra, kontra tam jakiś. Nie co mi się nie podobało w, w tym trailerze. Trailer. I w jakimś jeszcze kolejnym trailerze, który zrobili. Muzyka była totalnie dla mnie. Bez... No, taki zabieg postanowili artystycznie. Jakiś kurde rock roll no. w ogóle, co to yeah, było? Funk. Funkeak, tak, w ogóle mi to się nie podobało. Zupełnie, no to... W gdzie nie nie masz takie rokowe trochę brzmienie. No ale rockowe, a tu było takie... Dobra, słuchajcie, wracając do Warhammer Fest, będą nowe modele do yy, Władcy Pierścieni. Mhm. Yy, konkretnie będą to rycerze z Dol Amroth w plastiku, z tego co tutaj widzę całkiem przyjemna armia. W filmie oni byli po Masoshemu, nie wiem czy była wzmianka, czy w ogóle ich nie było, nawet wspomnianych. Ale w książkach to są dosyć istotne postaci. Książę Imrahil, z tego co pamiętam, i jego księstwo, które podlega Gondorowi. Mhm. Także tak, ma być coś takiego. Poza tym z dzisiejszego UK Games Expo zapowiedzieli nową grę pudełkową w świecie właśnie piersieni. Tak, tak, tak, tak, tak. Battle of Pelennor Fields, bitwa na polach Pelenoru, czyli bitwa z powrotu króla. Pelenor to są te pola rozciągające się między rzeką Anduiną i miastem Osgiliath, a Minas Tirith. Mhm. I tam była ta wielka bitwa z orkami. A jakie armii będą on... w tym? No na pewno, na, pewno Gondory, na pewno Gondor i na pewno Orkowie. No nie, nie widzę, żeby to było inaczej. Chyba, że będzie też Rohan, no bo Rohan przybył z odsieczą mhm. na polach Pelenoru. Super. No tak, faktycznie, by, by, by. Mhm. Także no, fajnie, fajnie, że to będzie dalej żyło, tak? Tak, to jest, jest na pewno. I że nie idą, w... nie, nie, nie, nie wałkują, nie wyciskają ostatnich kropelek z hobbita, bo mhm. z tej małej książeczki naprawdę już wyciśnięto już <śmiech> dużo więcej niż było można. E, natomiast Władca Pierścieni no, jest o wiele czasu. bardziej obszerny i jest wie, lepszym źródłem. Tak? Z że to wszystkim. Znaczy, no... nie, nie macie wrażenia, że zas, zasypują ludzi... Znaczy, ja wiem, że y, może patrzę na to z perspektywy ej, kup wszystko, mhm. a tak nie jest, bo ludzie nie, sobie nie. wybierają nie. i mhm. kupują jedno, Oczywiście. ale że zasypuje nas GW teraz tymi Specialist Games bardzo? Ale to bardzo fajnie, moim zdaniem bardzo fajnie. Znaczy, nie, nie, nie oceniam tego, wiesz po prostu jest plus, stwierdzam fakt. Wiesz, jaki jest, wiesz, jak jest plus Specialist Games? Nad na przykład, no bo tak, jak kupujesz boksa do 40, to raczej sobie długo nie pograsz tym boksem do 40. Bo wiesz, że nagle masz pierdyli opcji i, i chcesz więcej. Mm. Plus ze specialist Games, nawet z Bowlem czy z Necromundą, jest taki, że masz boksa, który możesz ogrywać go naprawdę długo. Tak? Bo masz po prostu wystarczająco dużo figurek, tak jak mm. ja. No, zrobiłem sześć, mam jeszcze czterech kolesi, których mogę sobie zrobić, mam jeszcze masę biców i, i mogę to ogrywać naprawdę przez rok, dwa, podejrzewam, że trzy, jakbym bardzo chciał, e, grając tylko w to załóżmy. Więc, masz zamknięty system, który możesz sobie rozbudować dodatkowe, dodatkowe boksy. I moim zdaniem, jest to bardzo fajny sposób na to, żeby wciągnąć ludzi, szczególnie ludzi, którzy nie chcą, nie są w ogóle w hobby. Przychodzisz sobie, kupujesz z boksa za 300 zł i wiesz, że przyjdziesz do domu, poskładasz modele, no trochę bardziej skomplikowane niż w podstawowych planszówkach, ale możesz kogoś zachęcić, z kim sobie pograć i, i długo się pobawisz z tym. Natomiast, no, 40 jakby się jednak chciało poskładać i wygryźć się w zasady, no to trochę dłużej to chyba zajmuje czasami. Takie moje zdanie jest. Więc masz poza tym wybór jest bardzo szeroki. Masz tego od, od olery po prostu. Nawet mm -hmm. już patrząc na te wszystkie maski, overkill'e i tak dalej, i tak dalej, tego jest naprawdę dużo. Box, figurki, a dla wszystkich ludzi, którzy już mają to i znają, wiedzą, co, o co chodzi, no to jest yy, dobra wartość, jeśli chodzi o ilość modeli za cenę. nie Bo to zawsze są zniżki i zniżkowe ceny, więc... I trochę zabija rynek wtórny, więc to jest fajnie. Jeśli chodzi jeszcze o 40, z Warhammer Fest zapowiedzieli, i pokazali, na razie niepomalowany model Lord of War'a dla Necronów. Mhm. To jest taki wielki, coś w stylu Tomb Spidera na oko, tylko wielkości Tesseract Volta jest. U. Taki no, na dużych nóżkach. A to widziałem gdzieś już to kiedyś, o? No Tak, no bo, tak, bo Warhammer Fest to już, już jakiś tak. czas temu był. No. Co poza tym, nowe zasady. Forge'owe dla Talons of the Emperor mm -hmm. okay. do wykorzystania, czyli chodzi tu o Sisterki mm -hmm. i Custodes i, tak? i też Grey Knightów przy tej okazji. Mm -hmm. Będzie nowy model forge'owy Drop Pod'a dla Dreadnota. Bo... Odświeżony. No odświeżony, tak, bardzo bardzo podobny do tego, co był. Nie ma pięciu tych skrzydełek, tylko ma trzy skrzydełka, jak się skrzydełka. Zawsze stary. ma trzy skrzydełka. No tak, tylko porównuję do zwykłego Drop poda, mm -hmm. tak? Mm -hmm. I będzie troszkę większy, bo Contemptor stojący Żeby się mógł, mógł zmieścić. Ale fizycznie będziemy musieli się w nim zmieścić? No to będzie musiał być ogromny ten dropod. No większy. Dużo większy będzie musiał być, bo do normalnego dropoda nie włożysz zwykłego dreadnota. Do tego? Nie, nie, nie, do tego włożysz. Włożysz i jeszcze było dużo miejsca. Mówię o takim dropodzie, tym naszym, takim czterdyskowym, nie wciśniesz go chyba, więc to musi być dużo większe, co najmniej z za większa większe od normalnego dropoda, ale to fajnie, to fajna rzecz. No dobrze, jeśli chodzi o fordżowe rzeczy, to się nie skupiam, bo nie chcę na parafie Winca wjeżdżać. Yy, I co? Sisterkę nam pokazali jeszcze? Tak. Na Uruchammer Ale Model... sisterkę pokazali dużo fajniejszą z Artel Miniatures chyba, jeśli dobrze pamiętam, stronkę third party, teraz robi hełmy, główki. Wypuszcza 15 nowych główek czy 20 nowych główek do systemu? No do, do, do Wiesz, czy, czy... sisterki to już chyba od 5 lat dostają miłość od tej, od third party, wiesz, manufacturers. No bo one zapełniają nisze w rynku, no. Ale, ale bardzo fajnie GW To z z zgodnie jest... z zapowiedzią mm. robi, że GW powiedział, że będziemy robili sisterki, ale będziemy cały proces produkcyjny konsultowali z wami, pokazywali wam modele, patrzyli na feedback i tak dalej, i tak że dalej. Żeby się Social Justice Warriors nie czasem. Może i tak być. No, w każdym razie ta sisterka pierwsza, która jest zaprezentowana, to jest model kadowy w 3D mm -hmm. e, i jest wyraźnie inspirowana, no idealnie inspirowana z artem bodajże z trzeciej czy czwartej edycji yy, Siostry Bitwy, yy, łącznie z bliznami na twarzy, detalami na armorze i tak dalej. Ale nie ma Więc... obcasów. Ma normalne buty. Yy, tak, ma normalne buty. A tamta miała chyba obcasy, więc tutaj mamy już. Nie, tak... na tym Marcie nie widać nawet za bardzo, bo tak? stoi przodem. Więc... Aha, bo coś kojarzę, że któraś miała obcasy, ale to właśnie nie. Wiem, czy... No ta, ta limitowana. Blanchowa. Tak? Sister Superior, ona się nazywa. Ta Blanchowa, tak? Tak, ta, ta, ta, ta, ta, ona miała obcasy. Ta. A tutaj właśnie jest. Widać, że trochę idą z takim, wiecie, trendem, nie? Że to kobieta nie znaczy może być. Z trendem już... jak z trendem, być może w stronę praktyczności, bo obcasy na polu bitwy to tak. No... No ja, ja tu się zgadzam. Jeśli w najmniej... figurce inspirowanej artem Blancha. lat 80. To jest na miejscu. Tak, tak bo robią tak. jeden do jednego właśnie tak. najbardziej, się go Natomiast obserwować. jeśli chodzi już o taką normalną piechotę i tak dalej, to mogą zrobić bez nie będę miał im zazwy. Dokładnie, dokładnie. Nikt nie będzie płakał po obcasach. No Wincu, e, omawiamy do Tak, myślę, że możemy przejść do Forge Forgewalda. No to co teraz z Forge'a poleciało? Bo chyba A, tak, I, tak, to, najpierw kończy. to, co zapowiedzieli chcecie, czy najpierw chcecie to, co wyletuje? <laughs> znaczy tak, można już kupić Alfariusa i... E, Pretorów? Tych... Mm... Lerneńskich Terminatorów. Terminatorów Lerneńskich, bo zapowiedzieli też dwóch pretorów Alfa Legionu tak. na Warhammer Festie. Jeden w Terminatorce katafraktowej chyba, tak. a drugi w Power Armor. Power Artif Armor. Artificer Armor. To jest y, troszeczkę bliźniaczy ten, y, troszeczkę bliźniaczy zestaw do, y, jest taki generikowy zestaw pretorów, że jeden jest y, właśnie w Terminatorce, a drugi jest y, normalnie w tym, w, y, w Artificer Armor i, i z mieczem. Z pretorów bardzo kozacki jest ten, y, on ma chyba Veteran Honors czy coś takiego to jest ten łysy z gołą głową, e który ma chyba wyrzeźbioną na paldronie Raptor Imperialis, tak, czyli tą głowę... Tak, i go ma. Sissy go ma jako No w Dead Guarda on fajnie wygląda. Tak, tak. Sissy go ma bardzo ładnie pomalowanego. I co, no i teraz biorąc pod uwagę to, że poszedł, poszedł ten Alpha Legion, no to jeszcze nam proponują drzwi do Rhinosów i do Land Raiderów. Które jednocześnie są wyjmowane z produkcji starsza ich wersja. Tak, to jest, znaczy... W ogóle tak, yy, największą teraz, najbardziej kontrowersyjną rzeczą, jaką się zrobiła w Forge'u, yy, to jest to, że zaczęli wycofywać bardzo dużo upgrade paków. Naprawdę dużo, nawet, i... nawet nie tylko upgrade paków, cały mark II armor. Cały tak. mark 2 armor znika, zniknął już w Forge'a. Despoilerzy dwie... niektórzy, yy, asolci niektórzy z plecakami, niektóre marki zbroi. Najgorsze jest to, że robią to tak, że jednego w tygodniu tego nie mówią, co będzie wychodzić, co będzie usuwane, znaczy nie, nie, oni nie mówią, co będzie usuwane. Oni mówią, że to jest, to jest usuwane w tym momencie i, tak. i macie ostatnio. Wchodzi, na I stronę masz i się dowiadujesz. to koniec. Po prostu masz tydzień. a tydzień, właśnie masz tydzień. I, w, I w tym momencie, tak jak y, chyba nie, kto z Was wrzucił tego gościa z Outer Circle, że ludzie, którzy próbowali składać, ale po prostu nie nadążają kupować. Tak, bo, ta, bo mieli jakąś tam kasę odłożoną, nawet jak mieli farta i mieli kasę odłożoną, no to przy pierwszym las częst, kurczę, dobra, szybko kupię to, to, to i to. Bo, kupić. Bo, bo potem nie będę mógł, tak? Za chwilę tydzień później masz kolejny las Częstu buy, gdzie on też ma rzeczy, które chce kupić. No dobra, no na to sobie jeszcze pozwolę, tam jeden <grym> czy dwa zestawy. Trzeci tydzień z rzędu, kolejny las Częstu buy, znowu rzeczy, które kolej chciał kupić. No, no sorry, no Forge nie z ramkasą, tak? Yy, wiesz, i są rekasterzy. też tak? Meka to, no, dobrze, to dobrze, meka no. dobrze ujął, że zbierasz Alfa Legion. O, wychodzi alfariusz i Terminatorzy. O, kupię sobie. I za dwa dni. O kurczę, Wszystkie upgrade paki do Alpha Legionu idą pod nóż. I kalkomanie. A ja mam, a ja ma, I kalkomanie. A ja mam jeszcze ten. To wiesz co? No to Primarchy chyba nie, nie obetną od razu. To wiesz co? To kupię za 3-4 miesiące tego Primarchę, Bo teraz tą kasę, którą przeznaczyłbym na nowy model, mhm. to muszę przeznaczyć na teraz często by, bo jeszcze mam ileś tam w planach do zrobienia piechoty. Mhm. I goście kupują te upgrade paki. A w końcu po prostu zaczną chodzić do Chińczyka. No, bo nie, nie dlatego, że. U Chińczyka że są... te produkty prawdopodobnie nadal będą, te, które były no. z Forza, tak? A nie dlatego, że są, wiecie, czy nie wiem, tanimi dusi groszami, czy, czy mieszkają w jakimś zadupiastym kraju, gdzie, gdzie wiesz, Fort World kosztuje fortunę, tylko po prostu nawet Nigdy ludzie... Nie, nie kupią. Tak, no. ludzie, którzy naprawdę mają dużo kasy na to, żeby się bawić w to hobby, mają armię pod nie wiem, 10 tysięcy punktów, oni po prostu będą kupowali Uri bo Fort World nie daje im tego, co I też, co, co, co też kolejny Autor Circle zaznacza, że dlaczego, okej, okay, już abstrahując od argumentacji, bo argumentacje mają kopiuj w klej za każdym razem, każdemu damy ile odpisują, że o, nowe ekscytujące produkty będą w, naszym, w naszej ofercie i musimy niestety niektóre stare produkty wycofać. Być może te stare produkty jeszcze kiedyś powrócą, a być może nie, ale śledź naszą stronę, bo będą nowe, fajne produkty. To mhm. jest argumentacja, ale bardziej rażące jest to, że y, mają, mają te wszystkie kanały komunikacji z, tak, z i ludźmi, i tak. mają Warhammer Community, mają strony na Facebooku takie rzeczy można wcześniej zapowiedzieć, że słuchajcie, na przykład za miesiąc albo za dwa miesiące mm -hmm. będzie las często by takich i takich rzeczy. No i wtedy ludzie mogą jakoś troszkę gospodarować budżetem swoim, żeby to ogarnąć, a nie z tygodnia na tydzień naprawdę fura modeli jest zdejmowana ze sklepów. Dzisiaj, dzisiaj na przykład wszystkie Dreadnoty Mark 4, czyli te boxnoty klasyczne, tak. specyficzne dla legionów, czyli salamandrowy, ultramarinsowy, ładbearersowy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie są ale kolorze. Ale wiesz co tak? jest najgorsze, że na przykład w tym momencie, jeżeli załóżmy, zbierasz taką armię, nie wiesz, czy muszę kupić te modele, bo już ich nigdy nie będzie. Czy muszę kupić je teraz, bo na przykład nie będzie ich przez jeszcze pół roku, bo muszą przygotować nowe formy? No, dokładnie, są, nie wiadomo. Bo, bo są dwie opcje. A może w plastiku czy... wyjdą? Bo są trzy opcje. Bo tak? Teraz zrobisz na Last Chance baj, wysrasz strasznie dużo kasy na żywicy, a za 2 trzy miesiące to wychodzi w plastiku za pół Bo mamy nicenu, trzy tak? opcje. tak? Albo wychodzą, e, są Last to buy, bo już nie będą ich robić w ogóle, co będzie, by było bzdurą. Jest mało prawdopodobne. Jest e, druga, druga opcja, żeby robią nowe formy w żywicy, bo po prostu chcemy odświeżyć formy, bo już na przykład tracą detale na przykład. No i trzecia forma, tak jak mówisz, że chcą zmienić formy z żywicy. Na plastik. I teraz ludzie, którzy kupią, wydadzą kasę na żywicę, tak jak właśnie powiedziałeś, no przecież kupują się maksymalnie po prostu. Mm -hmm, no. mm -hmm. Tym bardziej, że no, z żywicą jeszcze się w miarę łatwo pracuje, tak? Bo nie jest to aż tak nie jest tak ma jak metal, ale no, ja bym po prostu, jeszcze jak, jak plastik wyjdzie tańszy niż żywica, no to już w ogóle jest. Ale to jest. Po raz I nie, ma, nie ma przeceny żadnej. Po, po, po prostu jest po prostu idzie leszczą do ja miałem, ja miałem ten, Ja miałem taką teorię bo oni wycofywali powoli, powolutku z GM zresztą wysyłałem jak wyglądały stare drzwi do Rhinosa do Nightlordów, jak wyglądają nowe i miałem do dzisiaj, dokładnie do dzisiaj do rana miałem teorię, że oni wycofują te stare upgrade paki te stare naramienniki i tak dalej bo pojawią się nowe skopty, tak jak to zrobili z drzwiami do Rajnosa. że wy Regionem, tak. Wy, wycofali, wycofali te stare drzwi, i te okrągłe, i te prostokątne, i wprowadzili po cichu po prostu nowe. Ale to tak, usuwali jeden, potem za dwa tygodnie wchodził nowy skalp, potem znowu usuwali. Tylko że teraz macie w Last Chance to Buy. Nowe skopty do Nightlordów są usuwane. Last, yy, nowe, znaczy sculpty, nowe, relatywnie nowe, tak? No, rela no, sprzed powiedzmy pół roku, nie? Yy, do Iron Warriorsów są wycofywane do World Bearersów, więc po prostu moja koncepcja, bo miałem, miałem taką koncepcję, że y, robią taką trochę chujową zagrywkę w takiej postaci, że y, nie powiedzą, że odświeżają skolpty, bo wtedy wiesz, panika stop, a okej, okay, to sobie poczekam na nowy skolpty, kupię sobie nowy skolpty, tylko chcą wyprzedać to, co mają w magazynach i potem rzucą nowe skolpty, mhm. żeby się pozbyć po prostu starego, starego Wiesz, nadal modeli. tak może być. Tak, tylko no, że właśnie przed chwilą, wiesz, przed chwilą... A może życi... to będą nowe, nowe? No chyba, że tak, no. Tak? Chyba, że. Ale z... też, kasują na przykład uzbrojenie dreadnotów, którego nigdzie indziej nie dostaniesz. Jeżeli chcesz zrobić na podstawie indeksu albo kodeksu Dark Angelii Mortis dreadnota, który ma na przykład autokanony po obu stronach, hmm. czyli dakanot, tak zwany, tak. który jest fajną jednostką i ludzie nadal używają go z indeksu, bo jest po prostu dobry, dużo wypluwa strzałów. No, musisz iść do Ricastera albo musisz rzeźbić plastiku i jakoś to tam robić. Tak? Mm -hmm. no jest to... A nadal są w sprzedaży jakieś postacie, o których w ogóle w życiu nie słyszałem do Sigmara czy do Fantaziaka jeszcze na, na kwadratowych podstawach? Jest, co, jest tak? jeszcze jedna teoria, że oni po prostu robią miejsce na coś nowego. A czy robią? No, słuchajcie, teoria, teoria, być może to jest przeciek. Yy... Wracając do kanału Outer Circle, koleś twierdzi, że ma kontakt z człowiekiem z Forge'a, mhm. który jest tam designerem figurek. I W Forge'u ma, mają zespół dobrych, kompetentnych designerów, którzy mają narzucane takie deadline'y i taką furę projektów przez management, który jest jak małpa z brzytwą, że się nie wyrabiają po prostu, bo robisz model, pracujesz nad modelem ileś czasu, dopieszczasz go. I nagle jest, nie stary musisz to rzucić, musisz tutaj szybko model do Necromundy albo innej specialist game zrobić, bo to, to zaraz chodzi, to, to już musimy sprzedać. Teraz. No wczoraj. Tak. I potem stąd się bierze na przykład Space Wolf, który za pomocą futurystycznego magnetyzmu trzyma miecz, albo bolter. Tak. No bo się śpieszą, nie? No bo się śpieszył i przegapił po prostu. I kontrola jakości to też widocznie przegapiła, albo jej w ogóle nie było. Pewnie nie było. To nie, nie, nie o takie forge warczyłem. No. Czyli wiesz, właśnie a propos teorii, jest jeszcze gdzieś wyczytałem na stronach, czy słyszałem na YouTubie jeszcze jedną teorię, że chcą zrobić to wszystko made to order. Że na przykład, właśnie chyba też autorselko to mówi o tym, że. Znaczy przykład, to jest opcja, ale nie... Na razie nie było żadnego hintu. Tak, tak, tak, ale noże na przykład y, tak jak teraz są też wszystkie rzeczy dostępne cały czas na, na Forge Worldzie, to hmm. będą robione tak, że będą zbierać przez na przykład 3 miesiące ordery i będą mówić na przykład, jest tak, jest na to szansa. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu robimy. Y, Jeśli nie wyrzucą form, tak, to tak. W przyszłym miesiącu robimy, bo chcieliśmy zwolnić miejsce, ale tak jak mówisz, komunikacja. Mogliby, mogliby powiedzieć, słuchajcie, musimy oczyścić miejsce w magazynie, wyprzedajemy wszystko, macie, powinni, macie na wszystko 10% rabatu, sprzedajemy wszystko, bo musimy mieć miejsce na specialist game. Natomiast później wszystkie te rzeczy będą wchodziły w May Tour i kwartalnie będziemy robić. I na przykład dowiaduje się, że w tym kwartale Q3 robimy, robimy wszystkie na ramienniki. Jeśli chcecie wyposażyć mm -hmm. swoją armię, składacie zamówienia now. I składacie zamówienia. No, ale my nadal mówimy co powinni, a nie co zrobili. Tak. Wiesz, no... Jest to o tyle kłopotliwe, że tak. Jeżeli chcą się pozbyć na przykład na ramienników, bo im nie schodzą. No to okej, okay, no bo masz wtedy kalkomanie. Możesz sobie yy, mhm. personalizować swój legion po prostu kalkomaniami. Ale kalkomanie też usuwali. No, właśnie, a ile to... miejsca zajmują kalkomanie w magazynie? Sorry, to są arkusze no, papieru. No. W szufladzie możesz mieć <laughs> możesz mieć w każdej szufladzie po jednym legionie. No dajmy. szafa po prostu, I To nie jest coś, do czego jakąś super formę skomplikowaną potrzebujesz. Drukarkę, która umie drukować kalkomanie. No, I, i specjalny papier. Tak, tak, i, to. I to jest wszystko. Nie kumam tego, nie kumam naprawdę. I wiesz co? Inna sprawa jest też taka, że tak, nie usuwają tych y, legionowych jednostek, typu, nie wiem, y, nocnych, Fury, czy tam y, Templar Bredren. Mm. Problem polega na tym, że niektóre Legionowe jednostki się lepiło za pomocą Upgrade Packów. Na przykład nie masz osobnych y, kolesi do... na przykład. Y, na przykład. Y, jak masz... nie, nie, nie, jak masz na przykład do tego. Do Alfa Legionu masz Headhunters. Mm -hmm. To są tacy sikerzy, ale dla no, Alfa to Legionu. sikerzy na jednostki. Y, I oni po prostu... ich robiłeś, dając im odpowiednie boltery i Upgrade Packa z tego. Terror składy do Nightlordów też nie mają osobnego modelu. Po prostu dajesz chłopakom Volkite Chargery czy tam te dwuręczne część swordy mm. i te hełmy takie bardziej, mm. wiesz, fikuśne I tyle, nie? Nie robisz tego w żaden inny sposób. Więc da fuck, tak, po prostu. No dziwne, dziwne rzeczy, dziwne dziwne rzeczy się dzieją. Jeżeli mówię, jeżeli wierzysz tym przeciekom czy plotkom, no to. Management Forge'a zachowuje się w sposób co najmniej chaotyczny w tym momencie No słuchaj, wypuszczają, dla Solar Oxylii wypuszczają nowy czołg i... Tego samego dnia nie, zdejmują... To, zdejmują załogę, załogę do, te, do tych czołgów, Czyli do Solar wystających z włazu, tak? No. no, no nie, ma tym, nie ma w tym logiki, no. no dobra, to czy to wszystko z nowości i z takich rzeczy, które się śmieją? Nie, no o Titanic'u czy już dosyć o, o Titaniku się powiedzieliśmy, Nie że a będzie no, no, nowa dodać? gra pudełkowa. Co byś chciał dodać o się? W sumie już chyba nic. <laughs> znaczy, no wiemy, że tam będzie po Tytanie na stronę i plus jakieś tam y, Nighty chyba też mają być. Nie, pudełki, ma być to... World of Titan, 3, 3 Rivery. Czy Warhoundy. I y, 3 Rivery i chyba... Ale Night też był widoczny na tych zdjęciach z tak? Warhammer Fest, tak. Skali, Wiem, że mają skali. być tak, Warhoundy, Rivery i, i ma być jeden ten, jeden Warlord jako ten Big Boss, jakby całego ma, tej Mantipuły, czy jak to tam się nazywa? Manipu. Manipu. Manipuły. I, yy, I po drugiej stronie masz podobny zestawik, tylko że sobie ich malujesz i chyba loadout broni możesz sobie zmieniać na, na tych większych. Ja bym panowie od was potrzebował gru, małej grupy wsparcia, bo wczoraj w koszyku miałem przez pół godziny y, Star Wars Legion i A.T.A.S.T. Nie, to... nie, nie, sorry. Podobają mi się te modele strasznie, po prostu ATST nawet myślałem żeby samo ATST kupić tylko 200 zł. No to kupcie ATST do Imperiala Soltu, który był tam no, tańszy, coś koło stu chyba. Ale ten jest duży, on jest większy od NATO. No ten jest trochę mniejszy, no. i ale wiecie o czym pomyślałem? Miałem taką miałem chorą myśl, że albo kupię Legion i kupię ATST, żeby po prostu mieć fajny zestaw, albo kupię samo ATST i je zorkuję. To wiesz co. A, krzyżowanie strumieni. Nie? Wyrwę w czasoprzestrzeń. To wiesz co, to, to, ku, ku, ku, kup se kalta i zacznij tych Ravengardów, to przynajmniej będziemy mieli z kim grać. Nie, nie, bo przecież są... mi usuwają wszystko z 30, to co będę inwestował w martwie? system. Ale chińczyk będzie miał. Przede wszystkim, A? mamy każdy z nas ma armię, którymi może grać z innymi z nas, tylko po prostu nie możemy się zgadać na granie. Do dodatkowej gry, żebyśmy mogli w nią grać w tym momencie jest... Counter counter, counter product. No to jest, ale po prostu siedziałem jeszcze wczoraj po filmie przyszedłem tak mówię. Tak chciałbym. No to stary, no to weź sobie, żeby sobie ulżyć jakby ze swojego pędzla. To wejdź na Allegro i kup sobie model Revela w 1.72 x Swinga, czy cokolwiek za wiesz, 60 zł i se go pomaluj. Weź miał ładny na półeczkę, a nie będzie Ci ciągnęło, żeby w nowy system wchodzić. To jest opcja. No. Cholera. Dzięki, szwagier, ci. No mówię, no można to łatwiej Szwa, rozwiązać. Szwagier tak? uratował Jak obejrzysz, obejrzysz, obejrzysz czterech pancernych, to nie musisz kupować startera do Flames of War, tylko kup sobie z Italerii za 30 zł czołg te 34 Ale kupiłem sobie, dosłownie zrobiłem to, co kiedyś mówisz, obejrzałem sobie dwa pierwsze odcinki czterech pancernych. Pierwsze, co zrobiłem, to w, w, wyszedłem, chyba na YouTubie oglądałem, wyszedłem, wszedłem na, na Allegro, kupiłem jakiś czołg do um, Flames of War, T-34 I, i przyszedł, tylko pomalowałem, tych nawet co łapę psa na nim namalowałem. No, dobra, I... no ale to był czołg, a nie starter, tak? No tak. <laughs> Kompania piechoty, tak? <laughs> tak ale pomalowałem... A to będzie Grigori. <laughs> <laughs> Dlatego ma wąs. No dobra, e, było śmieszne było kupa śmiechu, e, były nowości. Trochę nam zeszło na te, te dział nowości. No bo słuchaj, chwilę nie nagrywaliśmy i trochę... Ale dużo się działo. Du tak, Games Workshop, no... Było, no. Dorzuca. Także znacie e... naszą perspektywę na temat, co Wy myślicie o tym bo może też macie jakieś informacje, których my nie mamy, e, jak się na to zapatrujecie, czy, czy, czy dotknęło Was to Last Chance to Buy, dajcie znać w komentarzach. A jeszcze na rzecz, a propos, a, a propos dziwnych zakupów, kupiłem sobie dzisiaj coś do Heresy Horusa. Kupiłem sobie, pokażę chłopakom. <głos> <głos> Najlepsze jest to, że... Kryspin pokazuje, czyli nasz, właściciel naszego lokalnego sklepu. Notatnik. Notatnik, nie? I mu pokazuje, e, wiecie, że pojawił się teraz notatnik, to mogę zamówić. pytam się ile? 65 zł. Nie? Tak, ha, ha, ha, ha boże, kto, kto, kto, kto da tyle pieniędzy? Otworzyłem zdjęcia, zobaczyłem, jak on wygląda, że na każdej stronie jest jakiś cytat, y, druczek, że y, y, okładka jest taka, wiesz, i tak dalej. I mówię tak, jak mi jeden. <śmiech> Najpierw się wyśmiałem, ale otóż. No Sądzę, że będzie dobry Conversation Starter, jak to się mówi, jak w pracy Wima na spotkaniu, taki na tesik Stary, wyrwiesz na to, Oooo, wyrwiesz, na to... wyrwiesz na to dup Wyrwiesz na to dup Zero Ale będzie fajny. Dobra, przechodzimy do tematu odcinka Czyli trzech lojalistycznych w tym Nie. Tym... Nie, trzech z radzieckich trzech. Z radzieckich tym razem Dobrze. Widzimy się za chwilę, słyszymy się Tak. Temat odcinka, czyli jedziemy sobie z kolejnymi, zamówieniem kolejnych trzech z zdradzieckich legionów. E, zaczniemy sobie tym razem od Pożeraczy Światów, czyli dwu, tak, 12. legionu, e, który zaczynał jako e, The Emperor's Hounds War, Warhounds. Warhounds, przepraszam. Warhounds, oni mieli kolor nie, niebieskie zbroje z białymi paldronami. Potem po przemianowaniu y, kolorskim się odwrócił, że białe zbroje z niebieskimi paldronami, a w końcu w 40 doszło do tego, że są w kolorze. Przestali mieć z krwi. Tak. Są y, czerwoni y, z. Z złotymi Z złotymi akcentami. akcentami w kolorach demonów korna. Z tym, że tak jak szwagier powiedział przed chwilą, że najprawdopodobniej nie jest to farba, tylko po prostu krew ofiar, która. która powinna nigdy... być brązowa, ale. Tak, taka czarna prawie, no. że. Ale, który... ale to fajnie zawsze brzmi, no tak. że to jest krew ofiar, które utrzymują czę częściową płynność tej krwi. Tak. Plus, że wiesz, no świeże ofiary cały czas. No, no, no. no. no jak, jak Berzerka nie zabija, to korwu wiesz. Leźmy szybko do tej planety, bo mi się załoga statku kończy. No. <laughs> e, więc chyba wypadałoby zacząć od Angrona, tak na dobrą sprawę, który miał Becha. backstory, no jak większość chaosowych primarchów, cała, tak wiesz... Chyba największego. E, spadł na jakąś taką zadupiastą planetę na obrzeżach Ultramaru, Yy, gdzie yy, yy, władza urządzała sobie walki gladiatorów a biorąc pod uwagę to, że Angron był niezłym koksem to dosyć szybko został tam yy, gladiatorem numer jeden jeszcze w międzyczasie zanim go pojmała yy, ludność miejscowa yy, ileś tam Eldarów się pojawiło w koło jego kapsuły w której wylądował, bo wie, yy, kto, któryś tam z tych farsierów yy, zobaczył jego przyszłość jako champion Korna i więc postanowili go zgładzić, więc... Oczywiście im się nie udało. Oczywiście mieli zbroję z mokrego papieru toaletowego, więc mały <laughs> Angron ich po prostu porozrywał na kawałki gołymi rękami. No i później dostał się w jarzmo tych włodarzy tej planety i dostał taki implant, który się nazywał The Butcher's Nails, czyli gwoździe rzeźnika. Jest to taki implant, który później cały Legion przyjął. Pod przymusem. Pod przymusem trochę. Intro... to wchodzi, wchodzi w mózg i i w ogóle nie da się tego wyjąć. Nawet Imperator... Tak. Znaczy, jest jakiś audiobook, gdzie ponoć e, Malkador zwierza się komuś tam, że Imperator tak naprawdę wie, jak to wyjąć, tylko nie chciał. Ale to, powiedzmy, apokryfy. Nie do końca, tak? Znaczy, nie, nie do końca jest dopowiedziane, mhm. o co tam się dzieje. Chodzi ogólnie to, że... Yy... One wywołują ból, jeżeli nie zabijasz, natomiast uwalniają ci ogromne ilości endorfin, jak walczysz i jak mordujesz. Yy, I to miało po prostu na celu, żeby gladiatorzy lubili się bić i nie, mogli się, do... tak. I nie mogli się doczekać kolejnej walki, żeby te walki były spektakularne, krwawe i Ale tak w sumie, dalej. Sorry, trochę rozumiem tego typa, jeżeli sobie wyobrażasz, że faktycznie w każdej chwili, w której ni nic nie robi, nie zabija, masz rozry rozrywającą łeb migrenę, Tak. tak? No. która się nasila im dłużej i tego nie robisz. Masakra w ogóle. A... Że i tak miał momenty jakiejś przytomności i potrafił parę słów wymienić w rozmowie. Mhm. Szacun dla typa. E... Angron potem wzniecił coś w stylu powstania Spartakusa, e ekwiwalentu tego powstania na tej planecie. Zabrał wszystkich swoich przyjaciół, których tam miał w, z tych klatek gladiatorskich i e obalił to miasto, obalił rząd tego miasta, w, w którym był pojmany na początku. I z tą armią gladiatorów przemierzał y, kontynenty tej planety, niszcząc miasto za miastem i dlatego tą armię nazwano y, pożeraczami miast. Mhm. Y, no i w końcu mieli taki last stand, gdzie wszyscy, wszyscy, bo to były takie troszeczkę jak w Grecji państwa miasta. W końcu się, ileś tych państw miast się dogadało ze sobą, że, że się zbierą do kupy, y, chociaż się tam nie lubią do końca i żeby powstrzymać Angrona i jego armię. I miał taki last stand, że tylko on i tam chyba jego tacy dziesięciu czy już tam największych przyjaciół przybocznych mieli zginąć honorowo. I w tym momencie imperator, zamiast po prostu wysłać ilość tam kastodys, żeby spuścili w wpierdol tym, tym yy, włodarzom tej planety, to teleportował z pola bitwy Angrona, bo niby już był w takiej sytuacji, żeby nie doszli do niego, żeby go mhm. ocalić, więc go teleportował. Angron się wściekł, bo odebrał mu chwalebną śmierć. Bardzo po Klingońsku zareagował. E, no i siłą rzeczy. Y, imperator, no, jesteś moim synem, tak dalej, dostajesz Lego. No i wysłał Angrona do y, właśnie psów wojny Znaczy musiał być w ogóle w łańcuchach tak. No, tak, no. i y, najlepsze było to, że y, dostali go, dostał kwaterę swoją, i Gdzieś po tam kolei. Na, na dolnych pokładach statku. Tak, tak. Jest opowiadanie y, Buldena? Tak. Bołdena albo w albo Baudena wydaje mi się, że właśnie jak wysyłają kolejnych kapitanów kompanii, żeby spróbowali dogadać się z nim. Się z nim. I nie wracają. A później. koleś siedzi nie. w tej ciemnej komnacie. i Skręcają i, karki. I każdy. Znaczy, kolej wchodzi i za chwilę wylatuje w kawałkach. Nie? Okay. I do, dobra, kto następny, coś było, nie? Coś z się to Chorusa. I w końcu, i w końcu, dobra, Karn, to może ty. Tak. a Karn... Karn, Karn prawie umiera, dostaje taki wpierdol, ale coś tam udaje mu się powiedzieć, że jakby przyciąga uwagę. Tak, zaczynają, wydają się w taką rzeczową dosyć dyskusję i Angron przez to, że no zabił już kilka osób, to... Trochę mu ulżyło. Trochę, troszeczkę ma ja... większą jasność umysłu, więc zaczyna z Karnem rozmawiać, no i Karn zyskuje jego dużą przychylność i on w ogóle że było śmiesznie, Karnie jest tym takim rozsądnym kolesiem w trakcie herezji, tak, który tak. zawsze przemawiał. jest rozsądku w tym Legionie, nie? Tak, tak. Karn. Tak, Karn. Karn krwawy ta postać wtedy jeszcze. Ta postać jest nawet sympatyczna, jak czytasz. No. Tak, on jest bardzo, bardzo dostał, zwłaszcza w herezji, dostał no, trójwymiarowy się zrobił, tak, jest tak. po prostu Niuancy. Mame kill Burn i wiesz, tak. da, dajcie mnie coś do zabicia, tak? Obojętne, z której armii. Tak. E, więc oni sobie tam latali. Yy, mordowali, yy, Angro miał ogólnie swój legend w dupie i zazwyczaj taktyka polegała na tym, że okay, idę tam bić. idę, <śmany> idę... <śmany> z nimi zacząć <śmany> tak. <śmany> To trochę jak jak idziecie, nie wiem, z, z klubu i macie jednego takiego kumpla, który jak Najbardziej popije, to jest... Najbardziej Tak, agresor. i on jest wiraszką I, największym. I przodem, nie? Tak, i, jak, kokus, tak. Jak mieliśmy w akademiku na piętrze takiego typa, miał ksywkę Rocky. i Jak nie miał kogo bić, to rozwalał szyby od drzwi na korytarzu. Okej. Okay. <śmiech> no to Angron jest takim wiraszką, że obojętnie co, ja się biję, a wy możecie iść za mną. I on tak naprawdę takie podejście do Legionu miał... Okej, okay, będziemy atakować tą planetę, bo imperator nam kazał, ja się dropuję na dół, jak chcecie, to idziecie za mną. No tak. i ci wszyscy koleście tak. Jak chcesz, y ja za pół godziny na dole jestem. Ja tak, i ci koleście tak, on szarżował, a oni tak, y y Primarcho, ale ten. Czyli chcesz powiedzieć, że Kardo jest taki trochę. idziemy! No, no, Angro, tylko, ty, tylko ma do tego warunki, no, tak. tak. Leroy! Angron Jenkins! Tak! Zresztą są memy, że ten, są memy z tym Angronem szarżującym różne, jest Leroy Jenkins, jak i tak dalej. E, zresztą dobra. figurka Forgeowa bardzo dobrze oddaje ducha tej I To był na chyba pierwszy, pierwszy primark. Tak, jak pierwszy primark jak wyszedł, zresztą się śmiali, że jakby Angron teraz wychodził, to by był na takim 12-centymetrowym stosie czaszek, bo. Primarchowie mają coraz większe te podstawki sceniczne. Wiesz, GW wydało zestaw, gdzie masz 200 czaszek, czy ileś tam. Można to zrobić. Można. <laughs> eee... Co pudełko, po prostu naklej postaw. podstawkę <laughs> Właśnie, czy zrobić unboxing i tutorial, jak zrobić nowy, nową podstawkę sceniczną dla Han i bierzesz taką wielką tubkę butaprenu, na podstawkę wyciskasz i sypiesz te czaszki. <laughs> Suszymy suszarką, nasz wyschnie. <laughs> I ogólnie, yy, ogólnie Legion... By, jeżeli chodzi o mm, herezję, no Podoba nie było. mi się kolor. Podoba mi się to, że to jest białe z niebieskim. To jest fajne połączenie i fajnie wyglądają. Jeszcze jak się ich ochlapie krwią, tak oszczędnie, naprawdę dobrze wygląda. W ogóle w późniejszych książkach herezyjnych, jak już oglądacie, mówię o podręcznikach do gry, mhm. do herezji chorusa to jest coraz mniej niebieskiego na rzecz czerwonego. I tam rzeczywiście to wygląda, że to nie jest czerwony, że się chłopaki przemalowali, tylko że to jest po prostu, na przykład są po łokcie uchlapani w krwi. I uh -huh. z, z każdą kolejną kampanią, gdzie ten Legion się pojawia, oni są coraz bardziej czerwoni. Uh -huh. e, więc wygląda to, to pretty cool e, na tych takich artach, gdzie macie takie referencyjne do malowania uh -huh. rzeczy. Dwie legionowe jednostki w, w, w tym Legionie to są e, Rampagers, to są jakby berzerkerzy Korna, zanim byli do Korna. Tak, proto berzerkerzy. Można im dać coś, co się nazywa kadr weapons, to są jakby odwzorowana broń, którą walczyli ci gladiatorzy i to są na przykład takie dwa noże, Meteorek hammer, czyli po prostu taki... A jest koleś, który ma trójząb i siatkę? Zaraz ci powiem. No. <laughs> jest jakiś taki dwuręczny topór, jest... Jest taka kula na takim długim łańcuchu, ale z tego co czytałem, y, większość tej broni jest taka se. Bo można im też dać jakieś zwykłe power weapons, power swordy, chyba ludzie głównie im dają ten. Ewentualnie for, for flavor im dają te, te. Ale w grze mówią, że oni mają różne na modelach, ale tak naprawdę są power swordy. Znaczy nie, możesz się skonwertować na power sworda. Nie, możesz, ale chodzi to, to, że nie dla nie. efektu fajnego cool, wyglądu, chyba, daje, tak, daje no. się im różne. Może jump pack chyba dać z tego co pamiętam jeszcze dodatkowo. I drugim takim składem są y, The Red Butchers, to są... I to jest chyba jedna z bardziej przekoksowanych jednostek w Herezii, nie? a przynajmniej tak. była do pewnego momentu. Wiesz co, no przede wszystkim to są termina, to, to są jakby orki Legionów, bo goście mają Ballistic Skill 2 chyba, Weapon Skill 5, czyli i możesz im za ten, y, oni mają Power Axe? I mają Kombi Bolter, ale zazwyczaj ludzie, bo można im ten Kombi Bolter za darmo wymienić na drugi Power Axe. Więc zazwyczaj ludzie im dają dwa Power Axe. I tam, dobry transport, który ich zawiezie, tak? Tak, jakiegoś Spartana czy coś takiego. I oni wypłacają masę ataków. I, butchers, ma, tak? i tak, The Red Butchers, i mają, yy, mają taką zasadę, że jak wpadają w szał bojowy, to nie zwracają yy, y -y. nie zwracają uwagi na to, czy ich trafiasz, czy nie. Więc zawsze ich trafiasz na trójkach, niezależnie od Weapon Skilla. Zawsze ich trafiasz na trójkach, czyli dosyć łatwo ich uderzyć, mhm. no ale jak dojdą do swojej, wiesz... A oni y... mają to, że udany hit generuje nowy hit? Nie ma czegoś takiego u nich? Kurczę, nie pamiętam. wydaje mi się, że mogę mieć coś takiego. Wiem, że są, znaczy ogólnie y... Legionowe zasady jest Incarnate Violence. To masz przerzut jedynek przy udanej szarży, więc przerzuty jedynek zawsze są dobre. I w challenge'ach plus 1 do weapon skill'a, to przy bohaterach typu Karn, gdzie oni to mają weapon skill 7 czy 8, to wchodzą w weapon skill już taki primarchowy na challenge'u, więc jest nieźle. I mają coś takiego jak bloodlust, czyli muszą się konsolidować w stronę jednostek wroga i jak na przykład w close combacie nie zdadzą moralki, to rzucasz jeszcze raz kostką i na 4 plus zdają moralkę i dostają jeszcze rage zasadę, więc mogą wypłacać tam więcej y, ataków. Jeżeli chodzi y, o takie nie, niezasadowane jakby jednostki, to Angron miał swoich y, osobistych takich jakby y, bodyguardów, którzy się nazywali y, pożeracze, the devourers, natomiast y, na początku jak to była taka y, pozycja bardzo y, bardzo elitarna i każdy chciał być takim gościem, to no, Angron był takim koksem, że on, jak, jak oni za nim chodzili, i tam, że no panie, musimy cię chronić. Mnie? Przed czym? Przed wiekiem? No fuck, O czym ty, kupa, mówisz w ogóle? Możecie wiesz, mi piwo przyznać. Tak, <laughs> I, i tak, i dokładnie no i ten cały, wiesz, Nie angronik tak. po prostu miał tak totalnie w dupie, bo uważał, że są bezużyteczni, że, że po legionie się zaczęło tak rozchodzić i, i kole się bardzo na wartości stracili. No i od, oni też po części zostawali tymi red Butchersami też, no bo się rzucali jakby w wirwalki i red butchersów po prostu się wy, wyłączało im się zbroje, jak nie było kombatu. Że koleś był. Koleś... Nie mógł się ruszyć, bo. Tak, tak, dokładnie. Koleś był trochę jak Dreadnought, W sensie, że cały czas był na przykład gdzieś tam zawieszony na łańcuchu w deaktywowanej terminatorce, żeby się nie mógł ruszać. I tam toczył pianę z gęby na przykład przez ileś tam czasu, zamknięty gdzieś w Nie trzeba mieć hobby. <laughs> Więc. Yy, no więc dobra, ale bo, y, troszkę tam teaserek taki zrobiłem, że drużyna gladiatorów Angrona to byli City Eaters, tak? A tak. Legion się przemianował na World Eaters. Dokładnie. Czyli tak. światów. Bo dostali statki, prawda? <śmiech> I, I logo, logo tak. to jest y, taka szczęka pożerająca planetę. tak? Mhm. Dokładnie tak. I dużo osób bierze sobie jak. Y, Zarówno przed hit... i po herezji. To logo. tak, tak. Dokładnie tak. Inaczej stylizowane, ale, mhm. ale dokładnie to samo. A jak się nazywali Warhounds, to mieli takiego. Ogara średniowiecznego z taką obrożą. Tak, stalową. Takiego heraldycznego psa wilka, hmm? coś takiego. Z obrożą, chyba. Tak, tak. Z groczącego w którą stronę, już nie pamiętam, czy w lewo, czy w prawo. Yy, natomiast dużo osób, jak sobie kidbasuje różne jednostki, to bierze sobie od tych, od yy, ogrów z Fantazjako hmm. bo oni wyznają The Great Maw i na tarczach często mają takie szczęki. <śmiech> tak, tak, I po tak, prostu tak, ludzie sobie biorą różne te oznaczenia z, z ogrzych królestw i dają na przykład na dreadnoty, żeby je bardziej spersonalizować tak dalej. samo z modeli fantasiakowych można brać, bo jak wiemy po przykładzie Karna na przykład i modelu herezyjnego mm -hmm. i po po yy, yy, potrafią mieć gołe ręce czasami, tak? Wielkie bicepsy yy, yy, rampe i właśnie mają ten, mają pozdejmowane, nie mają hełmów i mają pozdejmowane na ramienniki ze zbroi. Tylko no, no że no mają klatę można, i nogi. można umieśnione ręki ręce. W tym, ręce. Ręki później, <grym> tak, jest później. To był długi dzień. E, ręce umięśnione z, ha, z chaosowych mm -hmm. wojowników y, z fantazjaka można mm -hmm. im dodawać, jeżeli to tam pasuje skalą. Powiedzmy. A co do trójzębu, to jest ich relikt legendowy. Mają trójzęb, ale z siatką, tak że siat Nie nie nie. Gladiator. Siatki nie ma, ale jest trójzam. No, była trójzęb. taka odmiana gladiatora, że miał siatkę, którą tak. zarzucał na. I trójzam to masz trójząb jako legionowy relikt i on, nim można albo walczyć po prostu albo można nim rzucić i on wtedy coś robi yy, chyba, nie wiem, wywołuje jakby trzęsienie zabija. ziemi zabija nie, wiesz co, on robi taki e area-efekt jakiś aha, że rzucasz aha. i robi wywołuje jakieś trzęsienie ziemi że uszkadza tam budynki czy coś w tym stylu okay. tylko, że go tracisz wtedy, to jest taki one use only mhm. albo po prostu w walce wręcz dziabiesz nim natomiast, jeżeli chodzi o bohaterów yy, no to przede wszystkim karn krwawy Karn the Bloody, wtedy jeszcze nie, nie Karn the Betrayer, bo jeszcze wtedy nikt o nich zdradził. Jeszcze nie było, było skala atrakcji. Tak. Eee, <śmiech> bardzo dobry bardzo dobry bohater, eee, ponownie jak większość jednostek World Itersów, <śmiech> mało bufujący armię, ale za to po prostu bestia w close combacie. Kurczę, myślałem, że będzie dawał przerzuty devastatorom. <śmiech> <śmiech> no to jednak nie. Natomiast ciekawe jest to, że możesz mu dać dwie bronie, Albo jego taki mm, tasak, który się po prostu nazywa The, the Chopper albo The Cleaver, nie pamiętam The Cleaver już. chyba. The Cleaver. Chopper jest słowo. E, albo jeżeli Angron akurat nie jest na stole, to możesz dać e, Gorchild, czyli to, co ma w 40, czy jeden z toporów Angrona, który Angron mu później dał. E, więc albo to, albo to. Angron z kolei jest dosyć tanim primarchą, bo 400 punktów tylko. I też nie daje armii, tak? Też nie daje dużo armii i ma najgorszą zbroję, czyli Marków ma na 3+, plus, 3+, plus na 5+. Plus. Po innym coś takiego, że w jego pobliżu spada liderka sojusznikom, <laughs> bo ich tam, wiesz, rozstawia po kątach, aż farba ze zbroi odchodzi, tylko mnie spowolniacie. Natomiast może y, ciekawe jest to, że może na przykład rzucać tyle challenge, ile w kombacie jest charakterów. Y, mhm. Czyli jak masz na przykład walczyć z dwoma oddziałami naraz, to możesz rzucić dwa challenge i się naraz napierdzielać z dwoma dowódcami. Mhm i z każdym z każdym skasowanym unitem yy, zwiększają mu się ataki że może z bazy mieć max 10 ataków plus te wszystkie bonusowe za szarże czyli tam może chyba w koniec końców nie wiem z 12 ataków mieć czy coś w tym stylu yy, czyli zjeść unita tak potrafi no, zjeść unit terminatorów bo oczywiście siekiery są mapę 2 jego Gorchild i gorfader yy, ma jeszcze Bytefurness, jeżeli się nie mylę, to jest jego pistolet plazmowy. Palnik pogardy. <garny> <garny> palenisko pogardy. I teraz tak, y, oczywiście jak jak większość legionów zdradzieckich jest jeden bohater, y, jest jeden bohater y, dla lojalistycznej wersji imienny. Szabrandar. Gość zginął na Istwanie, ale miał to do siebie, że się bardzo, bardzo nie lubił zdrajców legionowych i zbierał ich głowy, więc bardzo w klimacie korna w dalszym ciągu, choć lojalista. Mhm. I to był jakiś młody oficer, który się szybko wspiął do, do pozycji tam kapitana i, i chodził po Istwanie i po prostu odwalał tych zdradzieckich, głównie szukał zdradzieckich wardleaterów i zbierał ich głowy. I ma zasady. Wiesz, no... Postacie te lojalistyczne z, z radzieckich legionów są przeważnie sympatyczne w książkach, tak jak Gardo, mm -hmm. tak jak y, z Iron Warriorsów, mm -hmm. y, ten co zarządzał latarnią na SOTA, mm -hmm. potem na B. Mm -hmm. Nie Berlusconi, by tylko... <laughs> nie Wiem, yy, Barabas Dantioch. Tak, Barabas Dantioch. No i właśnie też w, w książce Battle for the Abyss, czyli ona już wyszła po polsku zresztą, mm -hmm. Bitwa o Odchłań. Tak. E, też jest chyba dwóch albo trzech tam World Eatersów, którzy yes. e, no mają tą furię bojową, ale jak jest ukierunkowana, to jest ukierunkowana na zdrajców właśnie, na World Bearersów. Że w kapitanie ultramarinsów, czy tam inny oficer lojalistycznym, ty nam pokaż gdzie, a my pójdziemy i będziemy bić. Mm -hmm. to jeszcze w tym, w The Outcast Dead było też dwóch czy trzech mm -hmm. takich. Koleś, i co. Dorn jednemu chyba nie wiem Czy Dorn. Dorn jednego chyba zabił, ale koleś chyba wyjął y, temu castaudesowi kręgosłup i zaczął bić drugiego ten kręgosłup. <laughs> to ten, jak zresztą, lobo. <laughs> takiego, No, bardzo taki badasowy moment. No, także y, jeżeli chodzi o. A, jeszcze jedna rzecz ciekawa w Legionie, że możesz. Y, jeżeli macie zwykły piechociarzy, to każdemu za darmohem możecie close combat weapon wymienić na.. Chainax? tylko musi być to uwidocznione na modelu, nie można sobie powiedzieć po prostu, tylko czy przy pasie przypięty, znaczy, czy w ręku. Problematyczne pytanie, czy te Chainaxy jeszcze można kupić, for, że? Możesz, wiesz, możesz kupić w Forze? Możesz, możesz kupić pudło bezerkerów, nie? Bezerkerów albo też w zwykłych KS Marines'ach chyba też jest jedna. Yy, -y. Może, wiesz co, natomiast jest, jest masa firm, które robi Chanax'y, no, wiesz, to... kromlech, nie kromlech. Tak, nie. Tak. Yy, Możesz im przypiąć gdzieś przy pasku i tak dalej, i wtedy y, to jest close combat weapon, ale który Ci daje plus jeden do siły, więc jest całkiem, całkiem spoko. i y, A nie, nie, nie obniża Ci inicjatywy? Nie, nie to jakbyś miał power axe, A, power, sorry. Power axe sorry. to tak, to wtedy Ci inicjatywy, to jest, power axe to jest biedny power fist po prostu. Mm. Y, jest to legend, który przede wszystkim trzeba iść w piechotę. Musisz iść w piechotę, bo twoi kolesie wypłacają duże liczby, duże liczby ataków. Czyli też transporty, żeby ich zawieźć. do domu. Dokładnie walki, tak. tak. Dużo, dużo Land Raiderów, jakichś takich rzeczy, żeby ich wypluwać, żeby jak najszybciej weszli w ten kombat. No więc jak chcesz stać z tyłu i strzelać, to nie jest to legend dla ciebie zdecydowanie. Mhm. W czterdziestce y, są praktycznie tylko reprezentowani przez berserkerów Korna, którzy mają bardzo, bardzo stare modele. No i demony kornowe, powiedzmy. Ta, no, ale to mówimy stricte o Legionie. No i mieli też swojego buka w swoim czasie Korn Demon King, tak? Tak, tak. Znaczy, no nie do końca łama no, ale. Karn dostał potem nowy model jakiś czas temu. to dwa tygodnie legalne, tak? To tam? Nie, to nie. To, nie, nie, to tak. nie, nie. Traitor Legions chyba. Z tego co pamiętam, to w końcówce siódmej edycji było tak, że można było ich wystawić i potem albo się rzucało kostką, albo po prostu można się było jeszcze 12 cali do przodu wys wysunąć. Mhm. Że są tak krwiożerczy, że. A, idziemy do przodu jeszcze kawałek więc Legion skupiony bardzo na piechocie, bardzo na close combatie, więc jak chcecie siedzieć z tyłu z bazyliszkami i strzelać do wroga, no to nie jest to Legion dla was zdecydowanie jest uważany za tak teoretycznie, no może nie najsilniejszy Legion na świecie do walki z innymi Legionami, natomiast Solar Auxilia albo Mechanicum gdzie jest głównie pancerze są w, w, na czwórkach, AP, AP4 coś takiego, są bardzo dobrzy Dużo siły, yy, dużo boostów do siły. Tylko też tak nie dalej. mogą dać się wystrzelać. Nie? No, no to wie każdy transporty, które... Mhm. No tak. Ciekawy Legion na pewno i to, co szwagier mówi, ładne malowanie mają, mhm. to biało-niebieskie. Tak. Z każdą zbroją działa praktycznie, z każdym markiem. To tyle, jeśli chodzi o pożerać <laughs> światów. Yy, za chwilę przejdziemy do kolejnego z radzieckiego Legionu. Strasznie. O... Aż śmierdzi. Okay. A policja pierdzi. <grym> Kole... Kolejnym, naszym... Kolejnym naszym legionem jest DevGuard, yy, który omawialiśmy już kilka odcinków temu w wersji 40, bo dostali dosyć duży release. Zawsze byli popularną armią, bo zasady nurglowe w chaosie zawsze były dobre. Podnosiły tafnesa. Tak, podnosiły tafnes i przeżywalność armii, więc. Jak ktoś jechał, czy nawet demonami, czy, czy chaosem na monobogu, czyli na armii skupionej na jedno, tylko bóstwo chaosu, to zazwyczaj właśnie wybierał nurgla. Ewentualnie A nawet w armiach mieszanych też y, często brano. Marków nergla. Y, Mark Nerg tak. w sensie tych, y, jak się nazywają. Oblitów? Nie. Oblitów z markiem nergla też. Y, Plague Marinów. Tak. Plague no bo Tafnes 5, niestety no, w tak, 6 i edycji dobrze, 5 był po prostu... Ciężko ich było zepchnąć z obiektywa. Tak, tak, dobrze trzymacze obiektywy. A tym bardziej jak bierzesz na przykład sobie jakichś tam kultystów, którzy mają właśnie tafnes 4. A tak? to nawet to jak brałeś tyfusa tak. i kultystów, to kultyści zmieniali się w plague zombies. I mieli feel no pain. No. ale nie mogli strzelać. Czy to jest nadal, czy to już zastąpiło, Pogswalkerzy zastąpili on, to? On boostuje, tyfus teraz boostuje Pogswalkerów, że im zwiększa staty. Aha poksłokerzy okay. są cały. chyba lepsi od, od, od, od Plague Zombies. No, mogą się mnożyć. Znaczy, no, to są Plague Zombies teraz no, po prostu. Tak no, no, no, no, no, Copyright-friendly. E, Devgard e, Znowu zaczniemy sobie od Primarchy. Zaczniemy od znaczka, który też zaczyna zmienić się. się. Przed Herezją to była czaszka. W takiej aureolce z sześcioma jakby mm -hmm. promieniami odchodzącymi. Trzy z tak. jednej strony, trzy z drugiej. A po herezji to już jest znak Boga Nurla, czyli trzy czaszki albo trzy inne rzeczy. Tak, trzy głowy, trzy muchy. Trzy dziury, trzy bąble. Tak. Wszystko, nie? Mm -hmm. Gruncie w głowy no Czemu trzy. nie trzy aquile? Bo <głos> nie. Ale trzy głowy, gnijące głowy drobiu mogą być. Tak. Mm. albo jakby właśnie aquile, tylko żeby miała trzy głowy. O, trzy głowa kuila. A ciekawe, kto by. To, było. to tak yy, y, lubimy Norgla, ale jeszcze się wahamy czy nie. <śmiech> się wahamy. <śmiech> Mortarion czyli Primarcha y, Devgard wylądował na planecie Barbaros, y, gdzie y, cały świat jest powity w takiej trującej atmosferze żrącej. No znaczy, taki Kraków. No. no, trochę tak. W, w formu... ostatnio słyszałem taki słyszałem taki tak że kurczę, otworzyłbym okno, ale po co będę wietrzu Kraków? W Krakowie jest bardzo dobre, bardzo dobre powietrze, trzeba tylko mocno pogryźć. No, u nas, u nas A, też było ładne powietrze, po pożarze w zgierzu ostatnio. Tak. Bądź co bądź, na, na wyżynach tej planety w górach żyli, żyli jacyś tam wataszkowie, którzy prawdopodobnie parali się w domyśle, bo to nie jest powiedziane, parali się właśnie magią nurglową jakąś. I oni byli w stanie wyżyć w tych, w tych trudnych warunkach, oddychać tym toksycznym powietrzem. Natomiast ludność yy, w dolinach siedziała, troszeczkę wyobraźcie sobie zamek Drakuli, wiecie, na, na szczycie, i ta taka mała, przerażona wioska gdzieś tam w dolinie poniżej, bo powietrze było po prostu czystsze. I yy, Mortarion był tam, miał tego swojego ojca, którego po prostu nazywał Ojcem, albo The Warlord jest w, we Flafie nazywany. I on wychowywał Mortariona, bo, bo był zainteresowany tym, że ludzkie dziecko jest w stanie przeżyć wdychając ten syf, którym on oddycha też. Natomiast Mortarion w pewnym momencie zszedł, gdzieś tam, nie pamiętam, czy uciekł, czy, czy wybrał się na taką wyprawę i poznał tych ludzi żyjących poniżej. I okazało się, że no, są... lepiej go traktują niż, niż ten jego ojciec i, i tam jego... jego... I są lepszymi ludźmi i są tak. uciśnieni. I są uciśnieni, więc postanowił zrobić takie bojówki i biorąc pod uwagę, że ci ludzie się głównie uprawą roli zajmowali, to zrobił takich kosynierów, mhm. że, że brał, brał kosy. Tylko, że nie miał polskiej myśli technicznej i nie wpadł na to, że kosy można przyczepić na sztorc torc. i wtedy są o wiele lepszą bronią niż takie w konfiguracji do koszenia trawy. Tak? Ale w konfiguracji do koszenia trawy wyglądają jednak bardziej no, tak, wiele. No i no. I Czy i... ja wiem? Kosa na sztorce się No nie, to no też jest dobra, ale przynajmniej już kosy na sztorce nie... Czy, w nie tak się nazywa, W transporcie czy się będą łamać po prostu na sztorce. Kosa bojowa. Kosa bojowa po prostu, hmm. tak? No, myślę, że ma swoją nazwę, zmienia, ale nie, możesz używać jeszcze tego jako narzędzie, jako jako. jako ale broń. to wtedy po prostu wyciągasz te nity czy gwoździe, hmm. na które to jest i przyczepiasz jako no tak, narzędzie no. rolnicze. To, to w sensie były, wszyscy, jako to chłopi, były wszystko narzędzia rolnicze przerobione tak? przy naszych kosynierach. Cep bojowy. Też jest to, jest cep, to jest ceb, po prostu. Nabijany Właśnie tymi. tak, z metalowymi elementami, bo zwykły cep to ma tylko tam obręcz. Drewniane. No. Mhm. No. że się drewno nie rozeszło. Mhm. E, bądź co bądź, udało się tam e, tej ta armii, zrobionej z tych rolników. Ej, sorry, ale właśnie przy pomysł, żeby jakby deadguardu, żeby właśnie im kosy na sztorc. Pretty cool conversion. Tak dla mnie. E, tyfusa, tyfusowi zrobić taką. Jak ty nie, go go. nie, Sary, tego, tego modelu nic nie uratuje. Te, tego kurwa, możesz mu tam gołe baby przykleić, to też go nie uratuje. No no, no jeden koleś go uratował, co mu tam do typ, no, typa wrzucił w rękę, nie? Ale to troszkę poprawia odbył, ale nadal ma pozy, wiesz. Ha! No ten stary spójrz. No, po jeden pośladeczek troszkę w bok tutaj, <laughs> żebym z dobrego profilu się pokazał. <laughs> Udało się odeprzeć Mortarionowi i jego, jego małej tam grupie rebeliantów tę te armię y, tego Warlorda, który mieszkał na górze. Przepraszam, że jeszcze raz przerwę, ale ostatnio trafiłem na MEMA i ktoś idealnie wyczerpał. Nie skończę, kurwa. Nie. Tak. Jeżeli pamiętacie, to kilka odcinków temu malowałem modele do władzy między m.in. był wśród nich Farmer Magot. który tak, tak, tak. Trzyma, trzyma kosę w górze. Tak, dokładnie w tej samej I procesie. ma taką troszkę jedną nóżkę w boczek hmm. i tak dalej. I to jest dokładnie ta sama poza, co nowego modelu to to ty wrzucimy, wrzucimy obrazek tutaj w to porównanie. miejsce, żebyście zobaczyli. To, to. Po prostu poszedł złą drogę, farmer magot. Magot. Jak, magot. Ro jak robaki, nie? No, no, no. No, no. przeżył no. implantację Jeansidu. Czy my właśnie odkryliśmy jakieś ukryte, ukryte przesłanie. A te nurklingi to są, on zabił hobbitów i one się odrodziły. Albo, to jako... to są, albo to są zmutowane kury, które, które wypłacą. Te jego, jego psy. No dobra. Który? nic. Mogę... Nie, nie, nie, nie załamuj się. Dobra. No i w końcu Mortarion stwierdził, że pójdzie wykończyć tego swojego pierwszego przybranego ojca, który prawdopodobnie był jakimś czarnoksieżnikiem Nurgla. Natomiast no, armia nie mogła z nim iść, bo ci ludzie nie mogli już wytrzymać tego powietrza. No i y, w Mortarion też w pewnym momencie, jak doszedł tam na, na szczyt tego, to już coraz ciężej mu się oddychało, już nie dawał rady i wtedy spotkał tajemniczego wędrowca, którym oczywiście był imperator. No i Imperator tam stwierdził, że okej, okay, słuchaj, no nie wyrabiasz tutaj chłopcze, to ja szybko skoczę, zabiję tego twojego Nemezis głównego i wrócę i cię ogarnę, nie? I, i tak zrobił. Zabił tego przybranego ojca Mortariona, za co Mortarion też był trochę resentful podobnie jak Angron, że on mówi. chciał to zrobić. No, ale przynajmniej go nie teleportował stamtąd. No. <laughs> eee, Też i... bipolarny ten Imperator. No. I tak w taki sposób Mortarion został włączony do, połączony ze swoim legionem, który, który się wtedy nazywał jeszcze The Dusk Riders, The Dusk Riders. bo atakowali... Jeźdźcy z Mierzchu. Tak? tak, bo atakowali właśnie o tej porze dnia i mieli szare takie zbroje z czerwoną jedną ręką, nie pamiętam czy lewą, czy prawą, że są Krwawą dłonią imperatora, który mhm. niszczy jego wrogów, i tak dalej. Już wtedy byli twardzi do oblęży, znaczy do takiej walki na wyniszczenie, tak? Atrysion, tak. tak warfare. Zresztą mhm. zbroje Devgardów mają dużo takich elementów pruskich, wojny okopowej, ogólnie, Tak, maski przeciwgazowe, dużo Pickle, takich elementów. A Czyli tak te. te tak. Ze, szpicem. Tak, ze szpicem. To, no? mhm. to, na dużo, to na które to... by the way, były z tektury. Szpice czy co kask? Nie, hełm. Nie, bo, ze bo, bo nowe, takie szpice tak. są na tych małych właśnie nie one chyba mają takie coś, nie? U, u nich to widać. Chyba... wiesz, że któryś nurglin założył taki helm. No nie, tak, tak, tak, tak, tak, ale bo nie kojarzę. Ale nie? Blake Marjusci starzy mieli to. Tak, tak. No, nawet ci Arta, mają. W artach bardzo. Nie starych, wszyscy nie? Ale mają, bo nie mają. Nie, Pokażę. Niektórzy ci, ci nowi też mają. Okay. No, no. mogą modele, ci przywozić <laughs> swoje. E, więc i herezyjni, i ci czterdziestkowi mają, nie wszyscy, nie każdy mhm. jeden hełm, ale część ma, część ma, właśnie te szpice, dużo takich elementów na hełmach tub jakichś pojemników na powietrze i większość większość nowych rekrutów już była z planety barbaros barbaros barbaros barbaros, barbaros. us us. Barbaros? us um bigus cutus. Um. E, I z książek Refrenc na przykład the, the, fly, the Flight of Eisenstein ma chyba najwięcej takich Devgardowych motywów, więc jak Was interesuje. podoba mi się jak się nazywa ta postać, która chyba jako jeden z pierwszych mutuje w demona takiego nurgla. Ignatiusz Ignatius Gulgor, czy Grulgor Gulgor, tak. E... Od razu lubisz typa jak go przedstawię. Możecie się, przedstawi. <laughs> może, może się odbić i mówisz jego, jego nazwisko, nie? E... Ogólnie Mortarion przy rekrutacji kazał tam przechodzić przez różne takie flory i faunę rodzimej planety. Zresztą jest, jest kilka wymienionych rzeczy typu ogród cierni, więc wyobrażam to sobie jako po prostu przejście przez krzaki róży, które pewnie są trujące i toksyczne, czy coś w tym stylu. Rosiczki, które cię wierzą. Jak nie idziesz za wolno, cię cię zjedzą. E, więc... Y proces rekrutacyjny zakładał, że rekrut jest w stanie wyżyć w, w trudnym środowisku i zresztą Defgardzie do tego byli stosowani, że jak y, Flight of the Isershton się zaczyna od tego, że atakują jakieś tam rasek Senosów, gdzie w statkach po kolana brodzą w jakimś kwasopodobnym, czymś, co im farbę w ogóle ze zbroi ściąga i powietrze jest, nie wiem, chlorem, czy coś w tym stylu, że im się trudno oddycha. Więc oni byli zazwyczaj wysyłani na, na jakieś takie planety, gdzie były naprawdę y, trudne warunki środowiskowe. Death World, czyli światy śmierci, tak? Na przykład w Australii. I sam Legion, jeżeli chodzi o zasady, ma remorseless, więc są... Y, automatycznie przechodzą testy strachu i piningu i Sons of Barbarous Będziemy się chyba zaraz się zwinąć, bo będzie mocno słychać wiatr. A błyskało się, więc. burza idzie. Idzie burza, bo zabrał się mocny wiatr. No, przydałoby się nagłe zjawisko atmosferyczne, za jarami możemy iść. Dobra, to weź skąd po prostu i. oraz Sons y of Barbarous, gdzie mogą przerzucać wszystkie. testy trudnego terenu. Wcześniej było tak, że tylko mogli przerzucać trudny teren, który jest toksyczny, ale ktoś stwierdził, że no to po prostu ludzie se na stole nie będą toksycznego terenu wystawiać. Poza tym to jest dosyć rzadkie zjawisko, więc każdy trudny teren, jakieś tam, nie wiem, zasieki i tak dalej przechodzą przez to z przerzutem. Dobra. Okay. No dobrze, Musimy, musieliśmy się przenieść do środka, bo. Z zebrał się mocny wiatr i chyba będzie padać zaraz. A zaraz zobaczymy Blitz Ortum, czy idzie burza. Blitz Orton. <laughs> Więc Blitz y A Ja allen. powracam do sprzętu, jakim y dysponuje DevGuard w 30. Y chem Munitions, czyli można sobie upgradeować y flamery, żeby miały chemiczne flamery, mhm. ch chemiczne jakieś paliwo. I to daje im Shred, czyli Przerzut to wound, co jest bezużyteczne, jak masz twin-linkowane flamery na niektórych pojazdach, bo też na pojazdach Ale możesz montować. Ale mają tu hit przerzut, więc na przerzut hit i tu No co to tak? tu masz Shred, czyli to jest... Y... No więc jak masz twininkowane ze Shredem, to A, przerzutasz ta. to hit i przerzutasz, i przerzutasz to wund. jest to bardzo dobrze. Ale mają za to get jak plazma. <głos> I przy każdej <głos> jedynce na to hit i na to wund. <głos> więc, więc jest kłopot w tym <głos> momencie. Yy, dalej, coś co powinniście znać już z, z 40? -tki. Power Sives, czyli to co chłopaki przed chwilą mówili, kosy. E, to jest broń dwuręczna z AP2, plus jeden do siły, i e, mają coś takiego jak Ripping Blow, czyli jeżeli w bazie jest więcej niż e, jeden przeciwnik, mm. masz więcej przeciwników ze sobą w Możesz bazie, sobie... to jest plus jeden do ataku. Masz jeden atak więcej, więcej. No, okay. ale nie za to masz... tylko że jak jest po prostu więcej. Jak jest więcej, to masz plus 1 do ataku, ale tak. masz minus jeden do inicjatywy. Klimatyczna. Więc, yy, no tam powiedzmy na bohaterach to nie jest tak źle, bo i tak masz inicjatywę tam z 5-6, więc. I mamy bardzo fajny relikt, bardzo przydatny. To jest y, taki jakby y, to, co widzicie na wszystkich tych devgardowych figurkach. Y, to takie. Nie, kadzielnica to się nazywa? Takie, no to ta kula, y, a nie kadzidło? Ka no, coś takiego. Kadzidło chyba. Yy, to tak jest kosztowo, co tu masz, nie? Dokładnie no, tak. No, no, no. To w, w 30 to jest taki relikt, który w, w, obniża y, obniża ci toughness przeciwnika o jeden. Mhm. I przy czym już, y, już gracze wykombinowali toughness zero instakill, bo w, y, nie wiem czy w 8 edycji tak jest, ale że jeżeli któraś wartość ci spada do ta, zera, ta, ta, ta, ta. to Jeśli giniesz. Do zero, umarasz, to nie Albo siła chyba też. Ale... Y, nie jestem, nie jestem, nie, nie więc to chyba, chyba nie, chyba właśnie... I... Żadna statystyka, żadna charakterystyka, nie, no ale jeśli by, by wykombinowali to pewnie ja nie mam racji. Wydaje mi się, że żadna charakterystyka nie może spać poniżej jedynki oprócz łundów. Nie wydaje mi się, że po prostu zabijasz po prostu tym, że ktoś wejdzie w jakiś area of effect. I i obniżysz mu toughness do zera, to umiera, chyba nie ma czegoś. No to, goście wykombinowali tak, bierzecie y, te Rad grenades, na mm -hmm. przykład, to są takie granaty z jakimś ra, m, promieniotwórczym... Deschrojerzy mogą zabrać. Tak, Shaisem y, To obniża toughness o jeden, mm -hmm. plus bierzecie ten relikt, plus się bierze jeszcze, o, Jezus, co tam było, red grenades, to... A, y, psychic powers, enfeeble, mm -hmm. to jest chyba z Biomancji, co zabiera ci toughness. No i w tym momencie kasujesz sobie bloby gwardzistów, po prostu wchodząc w nich, tak? No ale właśnie nie, nie, nie wiem czy to tak naprawdę działa, czy to, to jak... Pobliżenie... No może no, o trzy, o trzy ci obniża gwardzista, ma trzy tafnesa No tak, ale właśnie nie jestem pewien czy obniżenie tafnesa do zera powoduje, że umiera. Chyba, że to coś No w siódmej edycji na pewno. Tak? Tak. ok No, no na to bo jeśli to by no to na pewno tak jest, nie? Bo... Znaczy, no fakt faktem, że tu masz, wiesz, musisz jakby zgrać są sobą trzy unity, więc to nie jest też tak hop-siup, żeby no, nie, to nie no, zrobić, nie? Więc, ale da się. Jeżeli chodzi o jednostki y, unikalne, to ponownie jednostka, która przeżyła jakby do 40, teraz do 8 edycji, DevShroud Terminators. Y, DevShroudzi to jest osobista y, obstawa mortariona, gdzie jeżeli się jakiś wojownik spisywał, to po prostu w dokumentach miał wpisane, że umarł albo zginął i po prostu dostawał zbroje coś w stylu ślubów, milczenia musiał utrzymać i nie zdejmował hełmu. I to są ci terminatorzy z kosami i z ręcznymi flamerami wbudowanymi w zbroję. I można, co ciekawe, można ich wystawić w 30 albo jako elity i jest ich minimum dwóch, albo można ich wystawić jako obstawę do twojego HQ niektórych bohaterów, albo można ich wystawić jako HQ po prostu. Że bierzesz tak. dwóch i oni są twoim HQ i to jest dosyć tanie, bo dwóch kosztuje chyba 80 punktów, mhm. gdzie masz dwóch kolesi yy, dwułundowych, jeśli się nie mylę, z, yy, i z pancerzem terminatorowym, więc czyli to też plus, nie pięć jest, plus, tak? no, dwa pięć plus, pięć plus, więc to nie, nie w dmuchał, jeżeli chodzi o i budżetowe HQ masz w tym momencie. Mhm. Yy, natomiast oni musieli być zawsze tam 49 kroków od Mortariona, czyli wielokrotną siódemki, czyli liczby Nurgla. No ale, a, a, a, w, a w grze jak to się przekona? W grze się przekłada, w, w ósmej edycji jest tak, że po prostu mogą brać łundy za, na przykład za twoje A muszą być w 49 krokach. Znaczy nie, no w grze po prostu musisz ich mieć jakoś w, w ilość tam calach i oni wtedy biorą łundy, tak jak ty masz tych. Y w Tyranidach są ci tacy obstawa do... Ty Tyrant Tak, oni biorą Mundy za Tyranta. Tak, no to tak. Tu masz to samo, że za Tyfusa czy tam za Adoptariona mogą brać wundy. Za no. Później mamy Grave Warden Terminators. To są Terminatorzy, którzy... <tum> <tum> <tum> <tum> Pies się uśpił. No <tum> Jezu... <tum> <tum> Ryk bestii. To są terminatorzy, którzy mają granatniki e, chemiczne, więc są bardziej shooty. E, z, z poison na 3+, więc e, dosyć łatwo ranią e, przeciwnika. Natomiast e, mają te takie kominy, które mam Typhus mhm. na przykład i one tam wywalają jakieś opary trujące. Mhm. I z tego co pamiętam, to działa jak defensive grenades, czyli zabiera ci, e, zabiera ci, nie, nie, zabiera ci atak z szarży. Że nie dostajesz bonusu za Nie dostajesz bonusu tak, za tego plus jeden, no? Więc są całkiem całkiem spoko i przez to, że są terminatorami, to są twardzi na obiektywach. I ogólnie DevGuard to jest jedna z tych takich herezyjnych armii, gdzie najłatwiej jest zmontować sobie armię praktycznie z terminatorów. Mhm. Tak, bo masz terminatorów w HQ, terminatorów w Velitach, ci są w Heavy Support, więc masz w kolejnym stracie terminatorów. Jeszcze sobie bierzesz Rite of War, czyli takie jakby formacje, mhm. która się nazywa Pride of the Legion, że zwykli terminatorzy stają się trupsami. Czy masz wszystkich? wszystkich możesz, możesz sobie zrobić po prostu armię Terminatorów, czyli Wszystko? tak, a la Grey grejnajcie, nie? Tak, czyli masz 2 plus 5 plus, plus jeszcze Tafnes 5, pewnie po wszystkich mhm. terminatorzy. E, bo tu już mamy wbudowany ten Markov Nagle pewnie, więc do, nie, masz, nie można im zbudować Tufnesa do wyżej jeszcze, nie? Mhm. Na przykład Tafnes 6. Bo, bo dlatego mają tafnes 5, bo chyba dlatego, że są normalne. Uwagi... Nie, w tym, w, w Herezji mają cztery normalnie. Aha. 4. Natomiast tak, w 8 edycji są troszeczkę twardsi. No ale jakby omawialiśmy, omawialiśmy zasady kilka odcinków jak mhm. wychodzili Dewgardzi te wszystkie ciukcie gardowym moździerze, dronki, niedronki, więc tu sobie pozwolę już to ominąć. Jeżeli chodzi o bohaterów, to y, lojalistyczny ponownie jest Chrysos Mortuk, to jest y, Librarian, jeden z takich lepszych Librarianów w Legionie, który, który jednak pozostał po stronie Imperatora. I w tym momencie warto jest wspomnieć o tym, że Mortarion bardzo przez tego swojego przybranego ojca nienawidził Psykerów, nie cierpił Psykerów y, i kazał cały Librarian swój zamknąć od razu, jak tylko się dostał. I tutaj można przejść do kolejnego bohatera, którym jest Kalas Typhon, który też był Psykerem i też był w, w tak? Mhm. Legionowym, natomiast no jak... Przestał używać. Tak, od razu jak, jak Mortarion tam wjechał z, z tymi swoimi rozkazami, no to Kalas jakby zataił to, że on jest Psykerem i może używać swoich psjonicznych mocy, on ma telekinezę chyba. Przypisaną do siebie. Natomiast jeżeli Mortarion jest na polu walki, to nie może tego robić. Tak, w 30 jest, tak, że... 30. Mm. że po prostu no, flafowo jest tak zrobione, że no jest psykerem, jest... ale nie może rzucać czarów, żeby się nie, nie przy swoim szefie nie, nie, wie, pokazać, nie pokazać, się. pokazać. I myślę, tak? że to jest fajne, że takie zasady, historia fluff jest mm. przełożona na zasady. To jest super. Yy, no i oczywiście Mortarion, który jest jednym z twardszych <coughs> primarków, ma oczywiście swoją kosę Silence. I pistolet, który jest taką troszeczkę słabszą meltą, tak na dobrą sprawę, który się nazywa latarnia The Lantern. Mhm. Yy, dodatkowo jest bardzo, bardzo odporny i ma yy, bomby fosfeksowe. Fosfaks to jest taki napalm yy, herzyjny, mhm. yy, który ma mnóstwo zasad typu, że... Yy, jak walisz z broni fosfeksowej, to stawiasz placek i ten placek tam jest po prostu i cały czas no się pali i on się przesuwa, rzucasz kostką, skaterką i on się, on się po prostu przesuwa, że się tam zapala, bo pali się wszędzie i wszystko się pali, beton się pali i wszystko się pali, nie? E, okay. Więc najbardziej taka jedna z najbardziej wyniszczających broni jeszcze z tego z, z, z przed, przedunifikacyjnego okresu, e, więc ma po prostu... Granaty, którymi sobie rzuca, od tak. Yy, natomiast, nie wiem, bomby fosfeksowe możesz na no, wiatanie na tym dużym dreadnocie sobie kupić, i to jest broń jednorazówka. Wtedy mm -hmm. strzelasz raz mm -hmm. i więcej nie możesz. Więc jest to dosyć mocne. No i przede wszystkim jest, no, jest twardy, jak jest na cholera. Ma 7 łundów, Na, Oczywiście jeśli sumie mm -hmm. 7 mundów to jest dużo. Tafnes 7 to też jest dużo. To bardzo dużo. Yy... Właściwie niewiele broni go bije na 3, nie? Natomiast, ma, żeby było śmieszne jest jednym z szybszych Primarchów, bo ma, ma taką zasadę The Shadow of the Reaper, że rzucasz, trzeba rzucić kostką, zdać liderkę i on się może pojawić, w, zamiast jakby ruchu robi coś takiego, że w 10 calach od swojej pozycji się po prostu pojawia. Mm -hmm. że, że, że niby się tam, wiesz, wychodzi z cienia gdzieś mm -hmm. czy coś takiego. Co? I to 30? Eee, Tak, mm -hmm. bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione. No oczywiście w 40 ma skrzydła, więc jest tam. latałko, ma dużo ruchu. Eee, no i też jest twardzielem, niezłym. No z tego co tam jest, ludzie jest. mówią, że jest olbrzymim fire magnetem, ale no jest, jest w stanie przyjąć na klatę trochę tego ostrzału, zanim się przekręczał. No, mówi się, że za każdym razem jak bierzesz mortarę na stół, to musisz. Musisz się liczyć z tym, że cała armia przeciwnika będzie strzelać do niego, dopóki go nie zabije. Nie jest nieśmiertelny na 100%. No nie, no nie. Ale musisz zagrać tak, że jeżeli bierzesz Mortariona, to wystawić go tak, żeby dało się w niego. Jeśli to jest kawałek twojego planu, żeby mhm. wystawić go tak, żeby można było w niego strzelać. Oczywiście nie wszystko, no bo trzeba się mądrze ustawić. Ale wtedy musisz całą resztą armii pchnąć się do przodu, żeby wykorzystać to, że wszyscy strzelają w niego. No, distraction i... card effects. No. Dokładnie. I wtedy w drugiej turze swojej, na przykład, no już ty atakujesz, już przeciwnika przeciwnika. Mhm. I robi resztę armii swoje. Dokładnie tak. Poza tym jest Mortarion, jest odporny na yy, chyba trucizny i na Flashbane, tą zasadę. Jest taka zasada w siódmej edycji Flashbane, że yy, jak masz broń z tym, to piechotę zawsze ranisz na 2. Obojętnie jaki jest toughness, mm -hmm. że po prostu broń w jakiś tam Siłego. sposób wyniszcza tkanki żywe mm -hmm. i czy to jest, nie wiem, czy to jest jakiś gaunt, czy to jest jakiś wielki tam karnifex, to zawsze go ta broń to to będzie, to, go, to ma... to będzie go raniło na 2+, na jeżeli, jeżeli to nie jest pojazd, jeżeli to jest coś Aha. organicznego. Aha. Bo na, na pojazdy miałeś Armor Bane. Że tam. Tak, i Armor tak, tak. no, tak. Że Armor Bane ci dawał jakąś tam dodatkowe rzuty, nie pamiętam. już. Chyba przeciwko... To Chyba dodatkowo. Chyba 6 na penetrację. Tak, dokładnie tak. Więc Legion. Yy, Legion bardzo, bardzo popularny. Yy, ze względów i flafowych, yy, i ze względów zasadowych, bo naprawdę są nieźli. No i wówczas jest podstawca. Jest to, yy, tak. Jest to Legion, który w. Yy, można fajnie zbalansować, bo oni mają dużo takich szut i rzeczy, yy, można brać yy, te legionowe bazyliszki, le legionowe meduzy, dokupować im jakieś tam głowice yy, z gazem, inne takie rzeczy, więc to, to fajnie, fajnie oddaje tą właśnie wojnę okopową, że, że nie no nie Bardzo czas. w Tak, więc można tam sobie ze trzy bazyliszki na tyłach, yy, na tyłach trzymać, a na przykład deepstrykować się terminatorami w sercu armii wroga. Plus mieć trochę jakiejś piechoty, która jest która jest bardzo, bardzo wytrzymała i tam na przykład chodzi po obiektywach i tak dalej. Więc, więc fajna armia, dosyć chyba elastyczna bym powiedział. W zależności od waszej koncepcji, jaką tam chcecie zbudować, bo wiadomo, że to kupujecie sobie modele, jakie tam chcecie. W 30 bardzo wytrzymała przede wszystkim, no to jest to, że... Że mają te, ignorują łądy na piątki, i tak dalej. Bardzo dużo jednostek ma tą zasadę. Gdybym może może wyporaśmy psa z tego spokoju, bo. Albo do... Kup... Kup... Serio, na oczy Serio, na oczy odcina. Kupij snora. Kup... No, kupa... Audycja może zawierać lokowanie produktu. Dobra. Na czym no Wybiłem się z tego. Ciekawa armia, na którą, którą można shoot zrobić. I tak, shoot i choppy można ją zrobić. A dosyć powolna, bo oni mają, y jeśli się nie mylę, mają ujemne modyfikatory do tam sweeping, advanced, tak dalej. No bo ma to oddać tą taką ich y ociężałość. ociężałość, że oni po prostu idą i, i szczelają z bolterów tak, krok po kroku. Nie przejmują się stratami w ludziach za bardzo. Y jeszcze raz wojna okopowa, po prostu. Szwagier, coś do dodania o kardach? No troszkę o tych czterdziestkowych może powiedzieć, że na przykład Plague Marinsi mieli już chyba trzy różne wersje swoich modeli. Tak jest. Bo były te najstarsze modele, jeszcze w metalu. Potem były kolejne modele, które wyszły najpierw w metalu, potem w Feincast'cie. Forżowe były. forżowe były. i teraz... forżowe terminator'owe były jeszcze. Jeszcze. No, no... były. I teraz mamy nowe plastiki z Dark Imperium i kolejnych boksów dla Dead Guard, które wyszły. Mm -hmm. Całą armię. E, całą armię można zrobić, tak dokładnie. E, są to modele nie dla każdego wydaje mi się estetycznie, bo e, mówię o tych nowych. Mm -hmm. e, jak dla mnie momentami za dużo się dzieje. Dla mnie też. Na tak? nich. A niestety są zbudowane w taki sposób, że czasami trudno jest je ogolić z tych zbędnych detali. Jakby. Tak, tak, tak. Na pewno ci poprzedni plagasi, bardziej klasyczni, byli bardziej stonowani pod tym względem bardziej grimdar, Także w ciemniejsze barwy, pomalowani mhm. na tych obrazkach promocyjnych. A teraz mamy no, troszkę, troszkę inne estetyczne podejście, takie bardziej w stylu... Yy, sigmarowego figmarowego Ja nie kumam tych macek. Nie, nie, nie wiem, kto wymyślił macki na nich, ale nie kumam tego konceptu. Bardziej mi się podobało zawsze to ten koncept zombie Marines niż. niż ta, wiesz, wystające wiesz macki jest slanecz, nie wiem, macki ta, jest to jest dla mnie no wiesz, ten tykolorap i tak dalej. <głos> yy, jakieś takie, wiesz, dodatkowe appendages, żeby się macać i tak dalej, i tak dalej, a, a nie ten no, N Nergio to mieli być zombie marines. No, nie. nie, ja wiem, że się koncept zmienił, nic na to nie poradzę, no, ale, ale, nie tak to widziałem. Ewentualnie jakieś takie musze motywy, jak są na niektórych Terminatorach, że mają te takie włoskie, jak muchy mają, gdzieś tam z, na ramionach, czy coś w tym stylu. No są na yy, play gronki, czy coś, nie? Yy. Mucha po prostu, tak? Tak. B Bardziej dobrak. mi to jakoś leżało w, w, w tym wszystkim. Natomiast warto jeszcze zaznaczyć, że to był ostatni Legion i Mortarion był ostatnim z Primarchów, gdzie dokonała się ta przemiana na chaos, bo Angron chyba z Fulgrimem byli pierwsi, a akurat byli w dwóch innych miejscach galaktyki, kiedy to się, kiedy ich przemiana nastąpiła, dedykacja do Boga. W przypadku Fulgrima, oczywiście dla Slanesha, kiedy próbował poświęcić Puerto rabo, tak na dobrą sprawę, żeby dostać Demon Hood. Yy, Angron, który, który w, w trakcie Sh Shadow Crusade, jak, jak tam robili Bazel na Makrag i w wszystkich przyległych światach Ultramaru, zmienił się w Demon Prince'a Korna. Mhm. Yy, no, Magnus zaraz po wydarzeniach z Prospero czyli uciekł na planetę czarownika. Czyli teoretycznie Magnus był pierwszy, bo Prospera się dzieje jeszcze przez istwanem, Mniej więcej w, no, w, podobnym, w podobnym czasie. I yy, i yy, yy, Mortarion dopiero ze swoim Legionem przemienia się w trakcie ostatniego tego, już w ostatniej prostej na, ter na terre kiedy Kalas yy, Typhon, który już od dawien dawna był wyznawcą Nurda, tylko ukrywał to, bo Mortarion się bardzo wzbraniał przed chaosem, Zresztą, yy, próbując przekabacić Jagataja na, na swoją stronę, Jagataj mu wygarnął, że no, chciałeś walczyć z psykerami, a teraz wysz, wychodzi na to, że jesteś otoczony przez psykerów. Mm. I Mortarion tak troszeczkę, niby, niby ten, niby Horus uważał, że on jest najbardziej takim jego reliable yy, bratem, że najbardziej na nim może polegać. Mm -hmm. jak, mu, jak Mortarionowi coś zleci, to Mortarion to robi, bo. Wolgren nie wiem, pójdzie się tam na nawciągać się i nie zrobi tego, co trzeba. Yy, Night Hunter gdzieś tam odwala swoje rzeczy, bo jest po prostu psychopatą. Pracownik I, Tak. I w ogóle nie ma, nie ma z kim, nie, nie ma komu dawać tych ważnych rzeczy do zrobienia, więc zostajesz w tym Mortarionie. Natomiast Mortarion też tak po troszeczku myślał o posadzie Horusa. Tak, że może on by był lepszym Warmasterem jednak i że może by dało się tak zrobić, że przekona Jagataja i w ogóle obalą i Horusa i Imperatora i oni zostaną m, można władcami Terry. No i na koniec stało się tak, że y, jak byli już w Warpie, to y, Kalas Typhon zabił nawigatorów na głównym statku, czyli na Endurance i y, no, powiedział, no kierowca się popsuł i nie wiem czy dolecimy. No to co teraz? No tak się składa, że jestem psycherem i ja bym mógł nas poprowadzić. No i poprowadził ich tak, że poprowadził ich gdzieś tam przez, nie wiem, ogrody Nurgla czy coś takiego I że każdy, każdy z devgardów został zainfekowany przez... Yy, wszystkie możliwe choroby. Tak. I problem polegał na tym, że oni umierali, ale ich, bo zawsze devgardzi byli bardzo odporni na te wszystkie rzeczy, że mimo, że byli w wagonie i powinni już dawno umrzeć, to ich właśnie podbita ta Astartes yy, mm, fizjologia. fizjologia próbowała do końca walczyć z tymi chorobami, oni strasznie cierpieli i w końcu Mortarion powiedział, że no dobra, to się zgadzamy, bo tam Nurgiel szepta mu cały czas do ucha, że no dawaj, z tej choć Chodź, będzie fajny Z tej będzie fajnie, tak? No i w końcu Mortarion powiedział Okej. Okay. Oto moje reformy. <laughs> Reinforced. No, no i jak już, jak już, jak już Warping wypluł gdzieś tam przed Terą, to już wypluł tą całą... Wypluł Zgórę. ich z Tak. Przeżuj Norguej. Tak. Już wypluł Plague Marinesów i, i, i całe te siły... Smrodu. Siły smrodu, które dopiero... Więc już jakbyście chcieli od, odgrywać Battle of Terra, to to chyba można by powiedzieć, że można niektórych modeli czterdziestkowych albo przynajmniej tych starych czterdziestkowych poużywać. Mm -hmm. e... Natomiast pojedyncze, pojedyncze przypadki yy, tam demonów i y, opętania przez demony Nurgla już zdarzały się wcześniej. Tak jak szwagier powiedział z Glur, Glurgol, który został jednym chyba z pierwszych demon-princów Nurgla w Legionie Mortariona. On się później jeszcze pojawia w The Vengeful Spirit y, książce. Yy... I jeszcze mieliśmy takiego młodego, lojalistycznego Defgarda, który został tam chyba pchnięty jakimś zardzewiałym nożem. I ta infekcja się... Przed... Gangrena się wdała. Wdała się gangrena. A potem się okazało, że gangrena wdała się na tyle, że zamienił się w wielkiego muszego potwora. I... Garro musiał go spacyfikować na Księżycu. Zresztą w tej w książce o Dark Angelach, tam też w podziemiach któregoś miasta na Kalibanie mm -hmm. walczyli też chyba, wydaje mi się, z nurglowymi y, tworami, tam muchy znaczy, latały. Jest, jest to tyle fajnie, że oni y, w tych książkach nie mówią, to był demon nurgla. No nie, nie. nie Tylko nie, nie, nie. Jest, zawsze jest opis taki, no. że ty sobie musisz sam. To są takie małe, fajne Smaczne. hinty, że, że sam musisz sobie. O, to chyba demonetki są, bo mówią, że demony o bardzo takich powabnych kształtach, ale o ostrych jak brzytwy tam, ramionach czy coś takiego, kolcach jak się tam. i książ. I sobie... przywołują do pamięci ostatnią kolację Homara. Tak, <laughs> coś w tym stylu. Więc sami sobie jakby, o, kurczę, to będzie ten model, tak? Teraz tak, walczą tak. z tym modelem, teraz walczą z tym modelem. Yy, więc nigdy to nie jest wprost powiedziane, bo, bo te, yy, legioniści jeszcze wtedy nie mają takiej wiedzy jak ma Inkwizycja, że jest kapalog i to no. jest ten demon, to jest, jest ten demon, do, tak, do, Bez... do tego się strzela z tego, a do tego się strzela z tego, tylko no. są tak... A przed tym się ucieka. Tak, tylko że są tak ogólnie opisane. No i ostatni legion yy, na dzisiaj... To jest legend, który notabene zbierał kolega szwagier w wersji 40 No, Zbierał czyli dużo powiedziane. No. Troszkę no, zebrałem i sprzedałem. To już nie będzie w ogóle ostatni legend? Nie. Yy, nie. Yy, który mam nie. nie. Alfa jeszcze. A, no tak. Jeszcze Luna wolves no. znaczy Sons of Horus i Alfa Legend. I, i oczywiście główni sprawcy całego tego yy, burdelu, czyli Word niosący jest. słowo. tak Tysiąc synów, czyli nerdy w kosmosie. <głos> <głos> Kosmiczne nerdy. E... Archeolodzy, naukowcy. Tak. Legion, który... Wiemy, jak wyglądały ich barwy przed, przed spotkaniem Magnusa, natomiast nie ma chyba podanej nazwy konkretnej. Ja, chyba tylko numer używali, albo jeszcze po prostu Games Workshop tego nie powiedział, ale kiedyś powie. Użyli. Mieli taką biało-brudną zbroję i fioletowe Paldrony ze złotymi akcentami. Dosyć dziwna kolorystyka, mm. taka stroka tak dla mnie. E, tak mi się przypomniało, liczba Nurgla to jest 7, liczba mm. Korna jest 8, z incza jest 9, 9, 9 10. czyli... To jest... Slamesza jest 6. A to jest 6. Tak właśnie się przypomniało jeszcze o, o liczbach. Tak nie jestem pewien tej szóstki Slamesza, a reszta jest dobrze. No 10 nie może być, a piątka byłoby głupio. No bo tak przeskoczyli, nie myślę, się, że skoro kreuz. tak Kres. mówisz. <gry> to tak 10 10, Logiczna, 10. No. <gry> Tak mi się wydaje, że wszystko jest. I teraz tak, to jest kontrowersyjny Legend, bo on dostał zasady tak naprawdę w, w ostatniej książce i są dosyć dokoksowani, a głównie dlatego, że po prostu no są największymi sakierami, Ja wiadomo, że na Sikic Powers można sobie bardzo zbufować armię. I do tej pory World byli takim największym Psyker Powerhouse, gdzie yy, w Herezji jak masz Psykera level, Mastery level 2, to już jest uuu, nieźle, <laughs> Power Gamer trochę z ciebie, nie? <laughs> Natomiast tutaj już zaczynamy mieć kolesi level 4 i tak dalej, jakieś tam przerzuty, milion kostek mocy. No ale mają być no bo to są mm -hmm. oczywiście. Sobie. Tak, i właśnie mają taki wymóg, że każdy ich independent character musi być sekerem, więc musisz mu kupić ten. No jest to poniekąd też... Flafowe. Bardzo. Flafowe, to jest raz, a dwa troszeczkę takie po kieszeni cię wali, no bo czasami no, chciałbyś mieć to HQ tanie, żeby mieć... Gdzie te w sensie punkty, a tu musisz nagle 25 punktów na Mastery mhm. level wypompować na kolesie. 30 też mają każdy oddział może rzucać jakąś magię, jakiś, jakiś, jakiś, jakiś czary? Czy... są, nie? Yy, czy może, niektóre jednostki w ogóle mają zasadę Brotherhood of Psychers, więc okay, kupujesz czy... unit yy, cały, i tak jak, o, co, bliżej im jest do Grey Knightów 40 mhm. pod okay. tym względem. Yy, mają oczywiście, m, obarczeni są czymś, co nazywa się Flash Change, więc yy, Młody, jak... nie odwalaj, bo zmutujesz. Tak. Ogólnie chodziło o to, że jak Magnus y, dostał się na Prospero, na planetę takich y, no, y, starożytnego Egiptu, ale in space, <śmiech> y, to było tam dosyć dużo y, archeologów, właśnie jak Szwagier mówi, naukowców, y, filozofów itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. On oczywiście był naj, najlepszym z nich, bo był primarchą. Jak przyleciał Imperator, to oczywiście się uściskali, w ogóle długo rozmawiali, nerdzili bardzo długo gdzieś tam na wieży, gdzieś w Tisce. I tu ciekawostka, że Złoty Tron był zaprojektowany według niektórych teorii po to, żeby na nim zasiadł Magnus. Tak, bo był drugim po Imperatorze i po Malkadorze hmm. najpotężniejszym seikerem w Imperium. I to był też jego taki, no pięta Hillesowa, ten jego ciąg do wiedzy, jak się później okaże. Yy, natomiast problem polega na tym, że mm, niektóre legiony mają jakieś tam wady genetyczne i czasami jest to wada genetyczna typu, że któryś z tych organów im zaraz po implantacji, no, nie przyjmuje się i obumiera albo po prostu jest w jakiś sposób dysfunkcyjny, że nie mogą pluć kwasem albo coś takiego. Produkuje za mało melatoniny jak u Ravengardów albo za dużo jak u Salamandru. No, na przykład. Natomiast y, u Thousand Sunów był ten kłopot, że po prostu mutowali, jak pojebali. I. Y, no, o co za ciekawy artefakt tutaj pędzelkiem oczyszczony. Niż... <tryk> <tryk> za bardzo się podnieść. Ulla teraz w sensie, z Goście no się w końcu z zmieniali na prawo i lewo, tak? Tam wiesz, poszedł być i zmienił się w Morze Macek, tak? Może Tak, w Great Morky zmienił. Tak, no coś takiego. Tak, ja jadłem, jadłem, jadłem kartofle z kolegą, bo on zmienił się w, w zupę mięśni, tak? I chodziło o to, że jak Imperator dołączył Magnusa do Legionu, no to na, na jakby badając jego, nie wiem, kod genetyczny, czy coś takiego, się ustabilizuje Jeansy. no bo jest Primarcha i w ogóle, no ale okazało się, że Magnus jak nad tym pracował, to ktoś mu powiedział hej, stańmy majtki, <grystanie> majtki dla innego Boga. Tak, słuchaj, dam ci receptę, nie? Tylko wiesz. Pokaż dupę. Przestań <grystanie> ci góry. No i wiesz, Magnus, Magnus, nie, ogólnie jest to opisane tak, że po prostu to było takie jakby natchnienie, czy coś Fakt w tym z stylu i, i, i nie do końca Magnus wiedział co robi, ale zrobił to do legionów w Dobrej Wierze. Mm -hmm. No i się okazało, że to był Zinch, którym oczywiście podszeptywał, albo jeden z większych demonów Zincha. No i ten Flash Change przez długi, długi czas był taki dormant, ale oni myśleli, że był uleczony. Okazało się, że nie. No i potem... I, w sensie tak, tak. Y, potem się okazało, że wcale nie i że ten flash się pojawiać zaczął znowu jak wilki najechały Prospero. I trochę wcześniej też się zaczęły jakieś pojedyncze przypadki dziać. Y, I właśnie to jest odzorowane w zasadach, że łatwiej im jest Perils of the Warp wyłapać, jak czarują i jeżeli y, y, zrobi się Perils, albo chyba ktoś umrze od Perils, nie pamiętam już, to cały Legion musi y, rzucać liderkę. Jak failujesz to spawn, tak? Yy, wiesz co, nie pamiętam, Czę ale... Często ja... dużo, dużo modeli alternatywnych musiałbyś mieć, więc... No. Kolejną taką ciekawą rzeczą jest to, że każdy unit w, w armii trzeba dedykować którymś z, z kult Arkana. Każdy kult Arkana na Prospero odpowiadał jednej ze szkół magii, którą macie w, w Warhammerze. Czyli tam biomancji, pyromancji, telekinezie i tak dalej. Więc jest... Pavoni, Raptora, Corvidee, Ateneen i Pyrej. Każda z tych szkół odpowiada jednej szkole tego i po prostu, jeżeli dedykujecie jednostkę danej szkole, to łatwiej jest wam rzucić czar, że na przykład nie rzuca, czar się nie manifestuje na czwórkach, tylko na przykład na trójkach. Mhm. Jeżeli jest dana jednostka dedykowana do danej, danej armii. I tu się zaczyna właśnie ten. Ten power creep, który sobie można zrobić, bo jedną z jednostek legionowych jest na przykład Kenetai Occult Blade Cabal. I to są tacy kolesie, którzy mają dwa. To są kolesie, którzy mają dwa te. Kopesze. kopesze. Takie miecze zagięte, jak, I... troszkę jak do traki w grze, prawda? O, tron. o okay. dokładnie tak. I, I oni dosyć dobrze walczą, tam mają Weapon Skill 5. I jak masz ich pięciu, no to masz malutki unit taki close kombatowy. Jak masz ich dziesięciu, to dostają chyba plus 1 do ataku. jak masz ich 15, to plus 1 do ataku i plus jeden do weapon skill'a, więc jeszcze im dajesz. Mm -hmm. I teraz tak, poświęcasz ich temu kultowi, który odpowiada biomancji i jak dobrze wylosujesz sobie czar, to im jeszcze dopakowuje, że tam dostają plus 1 do toughnessa siły. i plus 1 do siły plus ten, i idziesz taką po prostu, dołączasz do nich jeszcze jakiegoś bohatera i idziesz i po prostu, wiesz, bijesz close kombatowe yy, Legionek małe dziewczynki, nie? E, siema też pierdol, tak? Siema, siema Blood Angel'e, pierdol. I tak dalej. Ale to jest bustowanie czarami, więc no kwestia tego, czy ci wejdzie, wejdzie, czy ci nie wejdzie. To właśnie ten minus siódmej edycji, że zbudujesz sobie coś o taką właśnie taki pomysł. Nie wyjdą ci czary. I no, ale tak. wiesz, y, duże ryzyko, duża nagroda. No tak, wybrać, fakt, nie? tak. Y, Dalej mają.. Y, Coś, co się nazywa Segment Terminator Kabal i segmentów też mamy w 40. bardzo podobnie... Nie, nie w 40 wie. masz Skarabokalt, segmentów nie masz. Segmentów nie masz, ale podobna zasada, nie. tak? Co ciekawe, segmentom możesz wybrać, jakie, jaką zbroję terminatorkową mają mieć. Czy to ma być Katafrakt, czy to ma być Tartaros. tartaros. Więc jak się kupuje ich, to dostajesz tylko głowę i y, brzuch. Natomiast nogi i ramiona musisz dokupić sobie najlepiej z plastików. Ta Najtaniej na, wychodzi. Kalt albo prosper. Tak. I ł, łączysz ich jak chcesz. Bo w jednym są katafraci, a w drugim są... Ty, tak? Ci drodzy, tak. I wolniejsi, ale twardsi, albo szybsi, ale gorszym im Tak, gorszym im I są to bardzo dobre Terminatorowe, bo są terminatory, bo są dwułundowe, a są, z tego co pamiętam, tam chyba na modelu ci wychodzi 5 punktów drożej niż na zwykłych terminatorach, I więc są dosyć y, fajną y, jednostką. I mają jeszcze y, taki mały unit scoutów, y, którzy mają y, taką moc, która się nazywa mind killer i ona ci daje przerzuty... I will not fear. Fear is the mind killer. Tak, oni są takimi Juna. trochę, ni to scouti, ni to asasyni Legionowi, że jak im wejdzie ta moc, to mają przerzut to hit, to wound i ich strzały na tą rundę ignorują cover. Więc taki dobry unit, żeby na przykład iść i spróbować odstrzelić jakieś HQ, albo jakiś taki unit. A mają scoutowe, snajperskie te karabinki? Wydaje mi się, bo że to w tak. Bo to masz precision bo... shoty, i możesz ustrzelić typa dołączonego do unita, tak? Mhm, tak, można im dawać sniper rifles i shroud bombs. Mhm. Yy, więc całkiem spoko. Natomiast nie małem modeli, więc widziałem tylko konwersję. Mm -hmm. Takie zazwyczaj ze scoutów robione, tylko aquiki pozdzierane, jakieś tam dodawane, wiesz, z, z, nie, nie zjeńczowe, tylko bardziej egipskie motywy. To mm -hmm. z Tum Kingsów. Jakieś. Właśnie, bo te barwy pierwotne teraz jako nie mają czerwone i mają taki białe słońce jakby, tak? Jako logo. Mm. Tak. takie z, z, z ośmioma promieniami, cztery dłuższe, cztery krótsze. Takie zagięte. Aha, ok. okay. Tak, drugi kolor po tym pierwszym, o którym powiedziałem wcześniej, zanim się nazywali Thousand Suns, mieli właśnie taki Candy Red, taki ładny czerwony. czerwony. Słów, yy, ze złotymi i białymi elementami. Natomiast później, jak yy, już było po y, Prospero, niebieski i A złoty. To w książkach o Arimanie to jest troszkę takie rozbite, bo. Były warbandy z e, które długo już po rubriku, czyli po czarze Arimana, który zmienił ich w piach, O tym ty też za chwilę powiedziałem. E, jeszcze nosili czerwone, na przykład e, warband, już nie pamiętam Amona, czy no, któregoś z tych, których poznajemy w książkach herezyjnych. On jeszcze dosyć długo żył e, i jego warbend miał barwy pierwotne, czyli czerwone. E, I to Ariman e, jakby wyłamał się, miał te niebieskie i potem... W, poplecznicy Arimana i to się przeniosło docelowo na większość tak naprawdę yy, dawnego Legionu, że była niebieska, ze złotymi i żółtymi elementami, ale jak spojrzymy w kodeks chociażby ósmoedycyjny edycyjny Sunów, to nadal jest dużo różny, różnych ogląd. Tak samo w kodeksie Deadguardów ósmoedycyjnym też mamy bardzo dużo różnych metod malowania Deadguardów, łącznie z tym klasycznym schematem, gdzie jest brudno-biały z zielonymi akcentami, mm -hmm. Albo można też całe zielone, jak jest to na obrazkach promocyjnych. Tak samo w Tanzanianach masz niebieskich, masz czerwonych, fioletowych bodajże. Równie. Taki yy, ten, Kremowy, który nie, ten, który ci się nie podoba, też taki niebieski. Yy. Yy, Akwamaryna. Tak, no, tak no, no, tak. no. Yy, tak, no bo musicie pamiętać, że w Warhammerze rzadko kiedy jest tak, że po prostu od dzisiaj takie zbroje ciach, cały Legion, no, Przemalowujemy i... się. Yy... Też wiele różnych schematów kolorystycznych można fajnie wytłumaczyć. Tlaforma, że goście byli odcięci na jakiejś tam planecie, w ogóle nie no, wiedzieli, że się herezja skończyła. Albo są tak. Warbandem, gdzie ich Wataszka stwierdził, że o ten kolor mi się podoba i wszyscy no, mają i ten kolor. A przecież rubrykowie nie będą protestować. Dojdziemy do tego. <głosy> <głosy> <głosy> Więc mają dosyć dużo jednostek i, yy, legionowych i co ciekawe bardzo szybko im wypuścili wszystkie te jednostki. Jeżeli chodzi o Forward, w przeciągu chyba nie wiem, dwóch czy trzech miesięcy, no poza tymi scoutami, dostali Contemptora. Mają jeszcze takiego Contemptora, gdzie macie Contemptora, gdzie został jakiś tam Psyker zamknięty, więc jest Contemptor, który ma Force Weapon i jest Seckerem. Albo można też zwykłego takiego Contemptora, Contemptora kupić sobie, więc mają dwa, jakby, warianty. Wyszedł też Pretor, taki dedykowany, całkiem fajnie wyglądający, z takimi długimi szarfami w skarabeusze i tak dalej. Upgrade paki, też w kilku tam wariantach. Magistus Amon. Tak, wyszedł yy, szczurek. Czemu szczurek? On ma taką, jak Fasz jest pomalowany, podłużna. ma taką podłużną szczurkowatą twarz. Znaczy natomiast to jest broda, ma być chyba. No. Tak, ale na artach wygląda z kolei jak, yy, jak się ten aktor nazywa? Mandaryn z Ironmana. Ben Kingsley. Tak, tak? na artach wygląda jak Ben Kingsley. Po prostu stary człowiek. Bardziej, bardziej Erebus wygląda na arcie w książce czerwonej. i mm. Właśnie jak Ben Kingsley. Zaraz ci pokażę, jak skończymy. Spoko. Tak, i magistrus Amon jest w ogóle jednym z, z bohaterów. Hmm. To który... jest z Kultury to... chyba, tak? dobrze pamiętam? Nie, nie. On jest. On był mistrzem przez jakiś czas. Był mistrzem Arimana. Uh -huh. I on jest. Bavoni albo Ateneien. No, no, no. Tak mi się wydaje. A no, więc Ariman też ma swój model trzydziestkowy w pudełku tak. Bernikow Prospero. Mm -hmm. I też uważam, że jest całkiem spoko. Całkiem okay. I ma zbroję Mark 6. A biorąc pod uwagę, że Bernikow Prospero odbywa się przed mm -hmm. e, Istvanem. I że już nawet takie Legiony jak Thousand Suns mieli pojedyncze egzemplarze zbroi Mark 6. Na pewno nogi. Znaczy, nogi. Wiesz, nie nie tam jak góry, ale nogi inna, ma inna sprawa jest taka, że, że zazwyczaj HQ mają te Artificer To możesz po prostu powiedzieć, że... No ale no... no nogi, słuchaj, nogi Mark 6 są akurat bardzo charakterystyczne. Mhm. Zresztą jego herezyjny, poherezyjny po model, czyli czterdziestkowy też i stary i nowy ma nogi Mark 6. I Amon i Ariman są, no jak można się domyślić, dosyć yy, mocnymi Psykerami. Nie są jakimiś potworami w cross combacie oczywiście, ale obaj bohaterowie są dedykowani raczej do, do bufowania armii. Z tego co pamiętam, to Amon ma jakieś tam yy, ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o deep i i yy, yy, wystawianie jakby wcześniej tych jednostek. Natomiast na pewno ciekawą jednostką jest Magnus. Jest najsilniejszym w tym momencie Sekerem I chyba zarówno w 40 w tej wersji duży demon ze skrzydłami i w wersji -rogami. tak, Cysko rogami i w wersji, i w wersji 30. -kowej. Zresztą w 30 bardzo fajny model uważam. No jest okej. Okay. I fajnie wygląda w tej dioramce z, z Rasem. Yy, że tam rzuca w niego jakimiś tam czarami, a raz na niego szarżuje. No właśnie, tak się chciałem zapytać, mm. jak, jak robią tą y, drąkę taką dwuprymarchową, mm. to, to się dwie podstawki sceniczne składa razem, czy... Tak. Aha. A, znaczy, masz Widzimy dwie jakieś... sceniczne podstawki. Bo ja mam swoją normalną podstawę, która wkłada się na sceniczną. Mhm. I teraz I tam sceniczną... Wyjmujesz, wyjmujesz go ze scenicznej i wstawiasz tą Aha. Tak? A nie, są, a, nie, a nie każda sceniczna po prostu się jakoś złożyła? Się... ta sceniczna też wchodzi w tą dioradę? Mi się wydaje, że, że tak. Może, tak może, się, bo jak, bo może, bo Magnus, się słuchaj, Magnus ma tak, że on, on na tej scenicznej ma te takie y, strzały jakby fioletowe, takie mm. wieś, jakieś tam magiczne energie wokół niego. I na tej podstawce z rasem też to jest. I mi się wydaje, że no to to może bierzesz, się to się wstawi, bierzesz tak. te dwie duże sceniczne i, i, są spasowane, i wkładasz tak. ją w tą trzecią jakby sceniczną. Aha. Okay. A, natomiast na grę, to Primarchę wyciągasz, I jeden tak jest tak na... A czy y... tak samo było na przykład z, y... kurwa pustka. E... Gorgona i, nie, i Fulgrim. Nie, nie, właśnie nie, nie o nich chcę mówić. E... Abaddon i e... Kapitan... Loken. Loken, Tam też tak jest? Wiesz co, ale no, Loken i Abaddon, oni nie mają tych nie takich tych wiesz... Czyli tych, mają takie wiesz, swoje, tylko i to się swoje wstawia... Swoje i wkładasz to mm. w tą dużą sceniczną. Okay. To samo ma Erebus i Corfeiron mm. bo oni też nie mają tych takich, wiesz, dużych, dużych. No, z Evatara mam mam tą taką dużą, co on na tych schodach stoi z tym martwym Marinem, którego sobie malujesz, w jaki tam legion chcesz. Mm. Y I jego wyciągasz, jego wyciągasz po prostu i ma tą podstawkę swoją, mm. swoją, nie? Rozmiar Terminatorowy chyba, nie? Nie, 32 bo jest po okay. Terminatorowy to masz na primarsze. Chociaż też nie powiem, że na każdym. Okay. Bo Kers na pewno jest na terminatorowej. Natomiast no, spodziewam się, że niektórzy ci tacy bardziej. Yy. Alfarius powinien być w takim razie na 32, tego co mieć, ale chyba na 40 jest tego, co widziałem. Tak, wydaje mi się, że tak. Wiesz co, taki, takie koksy jak Puerto Rabo albo na przykład Horus, bo oni mają te, yy, oni mają te primarchowe, terminatorowe zbroje, y -y. to y -y. oni może są jeszcze y -y. W, w, na troszeczkę większych tych podstawkach, nie wiem jak... Czy coś. No, no, wracają, nie wiem, z, się wracają do za 1000 Sardów. No tak, i u nich największym, największym jakby wydarzeniem w całym Legionie jest yy, The Rubik of... Ariman, która była zaraz... Ariman po... zbiera kolegów, rzuca czar, mówi, no ja tutaj zaradzę na Flash change, że już nikt nie będzie mutował. No i rzeczywiście nikt już nie będzie mutował. <grym> Bo ci, y, którzy mieli zdolności psychiczne są wyleczeni z tego Flash e, ale to nadal była mniejszość legionów, natomiast większość Legionu, która nie miała zdolności psychicznych, a też była jakby subiektem tego czaru, e, no zamieniają się w piach. To znaczy... Z, zaklęty w zbroję. Mający na miastkę duszy piach y, zamknięty w zbrojach, w których akurat byli w czasie rzucenia czaru. E, I to są y, tausen tak, rubrikae, oni się nazywają rubrikowie. E, jednostka ekskluzywna dla tausen 40. Mm -hmm. e, no i tam generalnie jak przerwie im się tą zbroję, no to się wysypują i jest po wszystkim. I giną. Tak. Rozdmuchanie przez biarty. I Niektórzy jeszcze tak jak w książkach mają jakieś tam odrobinę tego kim byli wcześniej i na przykład reagują na swoje imię, a inny możesz do niego wiesz w ucho mu krzyczeć, znaczy w ucho, tam gdzie powinno być ucho, <śmiech> krzyczeć jego imię nie i to. z zero jakikolwiek reakcji. Nie, niektórzy mają trochę styl walki, tak jak, jak na przykład jak wchodzą w kombat to walczą tak jak walczyli będąc jeszcze człowiekiem, ale jak się kombat kończy to stają jak posągi. no bo czeka się powiesz. Mhm. Tak, oni reagują niektórzy na komendy głosowe, a niektórzy muszą mieć czarami, tak? Warpem. Tak, psychicznie im trzeba powiedzieć, że w głowie iść tak. Powinien być przeróbki na wydawanie rozkazów. Tak, i oni mają taką specjalną amunicję yy, nasączoną magią. Yy. I ma zasadę blaze. Tak, i w, nie wiem jak teraz. AP podejrzewam, że lepsze niż zwykły Bolter. Chyba tak. W, w 7 edycji to było AP3, więc niszczyło Power Armor. W, w 3, 8 edycji w ogóle mają dużo więcej możliwości niż mieli dawniej, bo dawniej miałeś oddział od 10 do 20. Można im by było kupić Rhinosa. Sierżant był jako jedyny, nie był rubrykiem, tylko był normalnym Marine sekerem. Sorcerer, A, Aspiring Sorcerer. Aspiring Sorcerer miał mastery level 1. Poza tym wszyscy mieli Invula e, piątkę, piątkę e, i mieli soulblaze na amunicji do polterów. Bezużyteczna zasada, której nikt nigdy nie pamięta Natomiast w ósemce... Nie jest bezużyteczna, jeśli grasz przeciwko orkom albo tylko, bo... Or, or, ale orki... nikt stary, nie, nie miałem tyle jednostek, które miałem soulblaze, ja nigdy nie pamiętałem, że jak grałem ze szwagiem, to też nigdy nie pamiętam, że jest soulblaze. Hmm. W ósmej edycji jest tak, że mają po pierwsze mogą brać flamery, tak, warp mm -hmm. flamer to się nazywa coś takiego? No, wina, wina. I mogą brać coś w stylu autokanona, auto tak, tak, też, też strzelającego taką amunicją. I już nie pamiętam, czy to było tylko w indeksie, czy to w kodeksie też jest, czy to był exploit jakiś, ale mogłeś wystawić 20 chłopaków i w każdym miał flamer. Kosztowało to od cholery punktów. Strasznie trochę, tam sięgało to kosztu. Tak, półtora LandRaidera czy coś takiego. Ale generalnie jak to szło i 20 autochitów, tak? Razy tam tak, D3, tak? D6, D6, D6. D6. też na flamerze. No, no to potrafiło zjeść trochę, nie? Mhm. Jeszcze ci terminatorzy ich. Czekaj, y jaka na, na, na flamerze masz D6? Nie masz D6, po prostu tyle ile dotkniesz w 40. A teraz, słowo, Kolego, ósma no, nie, edycja, nie ma ten plan. Tak, jak, tak, tak, tak. Ciu, ciu, tak, tak, tak. <laughs> No, no, no, no, Ci, z yy, Kara mają fajne te wyrzutnie rakiet na tych, na terminatorkach w takich tych dwóch rzędach. Dużo mm. bardziej mi się podobają niż te takie boksowe, co mają na przykład terminatorzy lojalistyczni. Zawsze mm. uważałem, że to jest... Znaczy, kumam koncept, jest. ale no wygląda to tak dosyć, wiesz to bo... jest te terminatorka, ty możesz na nim postawić tira i on też pójdzie. Tak, do przodu, nie, tak, nie. Dlatego tego nie leguje, natomiast estetycznie wiesz, te takie dwa, dwa te dwie no, prowadnice z pociskami mi się po prostu bardziej podobają z, z walorów estetycznych. Mhm. Natomiast w dalszym ciągu mają te takie hełmy i dosyć łatwo tą jednostkę skonwertować do tej trzydziestkowej, jeżeli ktoś chciałby mieć tanie od tych Scarabokultów i nie kupować sobie Właśnie, modeli z nawiasem mówiąc. Bo do... oni są w Tartarosach. Townsend Sani i Skarabokalt. Mówię tutaj o modelach czterdziestkowych. Owszem, są to modele dedykowane cinchowi, mają motywy Townsend Sani, Cinczowe, egipskie i tak dalej. Ale nie są przegięte pod tym względem, tak jak na przykład Mega Mutacje, i tak dalej. Więc może kiedyś, jakbym na przykład chciał bardziej w uderzyć i mieć coś więcej niż kilku chłopaków do Armagedonu, mm -hmm. to myślałem na taką konwersję, żeby kupić. Jeżeli oczywiście do tego czasu nie wyjdzie nowy box z Marines. Ale jak mm -hmm. już nie wyszedł, to już pewnie nie wyjdzie. <laughs> żeby kupić tamten box, kupić tych Thousand Sunów 10 i zrobić tak, żeby na przykład właśnie nogi i torsy przy jakichś tam minimalnych mm -hmm. konwersjach były od Thousand Sunów, czyli ten wyższy wzrost, proporcje, bardziej w stronę Primarisów i tak dalej. Mm -hmm. Ale na przykład rączki, hełmy, plecaki od klasycznych Chaos Marinesów i w ten sposób zrobić takie troszkę zaupdate'owane nowsze, nowsze modele zgrabniejsze, wydaje mm -hmm. mi się, niż te troszkę są no, pokraczne już modele starych chaosiaków. Y, hmm. no, ogólnie Legion z dosyć ciekawą historią, trochę tragiczną, bo Liman Oni raz... chcieli dobrze. Tak. Oni naprawdę chcieli <laughs> dobrze. Bo y, jeżeli ktoś nie wie, cała sprawa polegała na tym, że y, wbrew kolejności, w jakiej wychodzą y, książki do herezji, te z zasadami, to Prospero jest jedną z i jednym z pierwszych wydarzeń w timeline'ie herzyjnym. Mm -hmm. Zaraz przed masakrą, najpierw czystką, a potem masakrą na planecie Istvan 3, a potem 5. Magnus dowiedział się o zdradzie Horusa i chciał Imperatorowi za pomocą tam warp'u wysłać wiadomość, taką projekcję astralną taką rzucił. Doktor swoją. Strange. Tak. Że tato, bo no. Horus to miał... Nie gadać z bogami chaosu, a on gada. Tylko, że jakby wprowadzając swoją projekcję astralną do Imperialnego Pałacu... Imperator akurat przy się siedział, a pokoju, nie pukając. Imperator był w trakcie, że trzymał rękami, nogami drzwi do Webwaya i tam zatykał palcami wszystkie dziury w tych drzwiach, żeby demony nie weszły. No i jak Magnus wjechał, to wszystko w cholerę walnęło. Musiał Imperator rozpocząć wojnę w Warpie, znaczy w Webwayu, tak wysłać Castaudes i siostry Ciszy. No i cały misterny plan wykorzystania Webwaya dla ludzkości generalnie poszedł w cholerę. A to dlatego dlatego był y, triumf na Ulanorze dlatego Imperator mianował y, Horusa Warmasterem, żeby ktoś przejął pałeczkę prowadzenia krucjaty, żeby Imperator mógł sobie właśnie swój projekcik Webwayowy prowadzić. Żeby no i... ludzkość uwolnić od podróży przez warp. Tak. tak. I odciąć ich od wpływu Bogu, chaosów, zminimalizować mhm. ten wpływ. Yy, no natomiast... i Magnus, Magnus no mówię, chcąc dobrze, bo chciał zapobiec hmm. całym, okay. całym tym wydarzeniom i chciał szybko imperatora ostrzec, no nie zdążył dojść do słowa nawet, bo imperator się w wypędził go w ogóle. No i, no I, i, i, się... I wysłał, wysłał wilków, imperator, prasa. żeby wilkowie go aresztowali. Tak, miał, miał to być areszt, niestety Horus prze, przechwycił transmisję, lekko ją zmodyfikował i puścił do Rasa. Że, no, a że Rasa już w domyśle jest, bo nie jest powiedziane wprost, ale w domyśle jest, że. Już dwa legiony skasował. Skasował, co najmniej jeden, nie wiadomo jak drugi, ale co najmniej jeden skasował. Bo Z tych był dwóch nieznanych. egzekutorów egzekutora imperatora. No to on mówi: A Jezu znowu, kolejny. Dobra, chłopaki, pamiętajcie. Górna znowu chłopaki, muszę po bratach sprzedaż. A Który skasował? No, któryś z tych dwóch Drugi z dwóch nienazwanych. Ten, tak? Jeden z nienazwanych. Okay. Jest w domyśle jest, że jeden coś tam odwalił i raz go musiał skasować, a, że, a drugi prawdopodobnie miał coś w stylu flash change, tylko że się nie udało ich odratować w ogóle. Mm. Więc też, też musiał iść pod nóż. A, jest w domyśle jest, że okay. któryś z Legionów, w sensie, że wybili to, to trzeba było wybić, a reszta poszła do Ultramarinsu. I dlatego mieli tak dużo rekrutów. Mhm. Jest tak, wiesz, wie, że to jest tak, jak, jak to... Zresztą w ogóle w herezji przepływ między Legionami był, nawet mamy przykład w władzkarach. jeden z kapitanów czy Hanów, Torgun Khan, to był facet, którego historię poznajemy od czasu jeszcze zanim trafił mm -hmm. do Astartes, urodził się w regionie skandynawskim, ówczesnym, mm -hmm. tak, na Terrze. I od początku się szykował, żeby dołączyć do synów chorusa, czyli Luna Wulf. Tak, bardzo był napalony. Bardzo był napalony na to, bo kiedyś spotkał Luna Wulfa takiego całego, prawdziwego i bardzo chciał chorusowi służyć i tak dalej. Ale okazało się tam w HR-ach, że Łajskarzy yy, mają niedobór rekrutów i no, sorry młody, ale jesteś przekierowany i nie masz tutaj nic do powiedzenia, wysyłamy cię do Whitecars. Tak, jak u nas w Fujicu nie przychodzisz do konkretnego desku, tylko przychodzisz do Fudzicy, Tak, tak. Nie, przychodzisz tak. Do, no, ja akurat... nie przychodzisz do. No jak tylko przychodzisz do Runaburs, tylko przychodzisz do mamy cię amnestizacyjny. Do Legionu. tak. tak. My tak. dziękuję. I no, raz, raz został wysłany tam pod fałszywymi rozkazami, że ma po prostu zabić. Zabrać zwłoki. Tak, zabrać, <laughs> zabrać zwłoki. No i wjechał tam na pełnej y, razem z, z małym y, z małym tam detachmentem Castaudys i sióstr Ciszy, które są y, nadwornymi anty-sajkerkami y, y, y, y, Imperatora, bo są y, Null, Maidens, Null Maidens, tak? tak. Niwelują dookoła, dookoła siebie działanie warpu, tak jak jeżeli czytaliście stare książki Gwiezdne Wojny, takie stworzonka były salamiry które negowały działanie mocy dookoła siebie i wielki admirał Tron zawsze miał na ramieniu swojego Isalamira, żeby żaden Jedi go nie mógł uszkodzić. Y, hmm. bardzo, jest, bardzo jest fajna taka scena, że jeden, jeden z tych y, z głównych bohaterów Thousand Sanowskich tam rządzi tymi czarami, kasuje kolesi i już ten flash się zaczyna, że mu się tam ręce w macki zmieniają, czy coś takiego zbroja mu się rozwala pod wpływem tam zmian i tak dalej. I wchodzi właśnie w, w pole działania, któraś tam z tych Sisters of Silence koło niego gdzieś tam przechodzi i mu się te wszystkie zmiany cofają momentalnie, że ten warp po prostu przestaje działać, ta magia przestaje działać. Yy i Później chyba ma któregoś z takich ważniaków Custodys na kolanach, tylko że, że tamten mówi, że no, to dobi mnie potworze. A, w, a w, ten, w tamtym momencie zdaje sobie sprawę, że już jest tak po prostu poprzemieniany potwornie, bo, bo tak to w, jakby w ogniu walki nie zdawał sobie sprawy, że się zmienił w ktulu wielkiego czy coś w tym stylu. I po prostu daje się, daje się zabić temu, temu kastodys, chociaż mógł go wykończyć, ale no, nie chciał funkcjonować dalej w takim stanie. No to I też bohaterowie tragiczni, można tak, powiedzieć. Tak, bardzo fajnie też Kalaufys y, się nazywał ten koleś z, z Pyrej, z, od piromancji. Y, szef tej szkoły piromancji. On był bardzo takim porywczym y, czarnoksiężnikiem i on w pewnym momencie tam siadał u siebie w świątyni i mają y, tytana. Chyba, że załoga nie, nie... Załodze się nie udało dojść do tego tytana i on po prostu swoją świadomość przelewa do tytana i chodzi po tej tysce Będąc tytanem i napierdziela po prostu z jakichś tam warpowych mocy i tak dalej, Aż w końcu po prostu jest zbyt wyczerpany i, i dokonuje się, nie wiem, samospalenie czy coś, takiego, że się zapala po prostu i umiera. I ten tytan się przewraca tam na, na jakąś świątynię czy coś w tym stylu. Dosyć badasowe to jest. No raczej. Więc polecam dwóch ksiąg e, Burning of Prospero Burns i Thousand Suns, tam się dowiecie najwięcej o tych dwóch Legionach. Oraz y, dużo też jest takich flashbacków w trylogii o Arimanie. O, tak. I też również wilki tam są, więc jak lubicie Space Wolvesów, o których tam mówiliśmy mhm. chyba ostatnio, to również w tych książkach dużo znajdziecie i Rasa, i Magnusa, i, i tych wszystkich wszystkich bohaterów. I na tym chyba kończymy ten odcinek. Czwarty, piąty i szósty Legion. Bo to, czy czwarty w, w naszych opowieściach, mm. tak? nie to, że czwarty, pięter, Tak, zostały, zostały nam tak naprawdę jeszcze trzy zdradzieckie i trzy lojalistyczne i na tym zakończymy tą serię. Jeżeli coś pominęliśmy bądź yy, chcielibyście się czegoś nie wiem, dowiedzieć w komentarzach albo żebyśmy Wam polecili jakieś książki fabularne, flafowe, mm. gdzie można poczytać coś o danym Legionie, to walcie śmiało w komentarzach, piszcie. No tak. i y, dajcie znać, co ominęliśmy z fajnych historii, co uważacie, że można by się podzielić z, z ludźmi poza tym, co już żeśmy wspomnieli tutaj, czy co, no, co y, Winco wspomniał ze szwagrem, e, bo na pewno to nie jest wszystko, a na pewno są jeszcze jakieś fajne historie. No tego które... jest za dużo, żebyśmy to... No niestety, to są najważniejsze tak, rzeczy, tak? Ludzie nagrywają po 40-minutowe filmiki o no to... samym jednym Legionie, tam, tam. Jakichś, więc... I tu też jadą z Kurtem. E, także to by było na tyle, to by było na dzisiaj. E... Czekamy teraz znowu na następny White Wolf, który wyjdzie w przyszłym tygodniu, i będziemy się zbierać. pod Podpierzemy znowu pod koniec czerwca, po prostu nagramy mhm. coś. Więc White Wolf zawsze będzie z opóźnieniem, bo chyba już nie, nie damy rady nadrobić. I, i tyle. No. cóż, dziękujemy Wam wszystkim za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszamy do komentowania, jak Wincy powiedział. I no co? Żegnamy się. Żegnamy się do Mizygi. Więcej i szwagier.